Czy jakoś tak? I tą piękną muzyką zaczynamy przed nocami na odwyku. 10 minut rozbiegu, podczas których będą szły piosenki smętne, lub wesołe, lub wzruszające, lub dziwne. Teraz będzie taka jedna z tych ładnych piosenek, ale uspokajających, bo jest w sumie no za 10 minut, godzina przed północą. W żółtych płomieniach liści.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 Też przeżyją, czy go trwają? I ja żegnałam nieraz kogoś, i powracałam już nie taką, choć na Przygnałaś nieraz kogo? Za chmurą, za chmurą, za dwa... Nocy na odwyku w radiu Kontestacja i w serwisie www.odwyk.com się zaczną rozmowy ze słuchaczami na tematy poważne, niesłychanie. Ciekawym się, temat przerażający taki będzie. No, ale może się oczywiście zmienić, bo tutaj wszystko jest i wszystko może się zdarzyć, nie ma żadnego planu, nie wiadomo, co się stanie. Tak lubię właśnie. No. Gęsi już wszystkie po wyroku O gęsiach gdzieś Nie patrzę. doczekają się kolendy Ucięte głowy ze łzą w oku Zwiędną jak kwiaty, które zwiędną jeszcze gęsi kroczą ku mnie W ostatnim sennym się, Jak tłuste księżne, które dumnie Witały przewód, kiedy stał Chociaż paliły z skronie i powierzała Panu Bogu to, co w pamięci jeszcze płań. I ja widziałam, że za chmurą A na czacie na stronie www.odwyk.com. Jest, tam jest jedynie słuszny czat w tym momencie e, czad audycyjny znajduje się wokaliza która mówi, że kocha tą piosenkę bardzo się cieszę więc bo wszyscy kochamy wokalizę bo czasem nam dzwoni i śpiewa na żywo co jest dosyć e, doświadczeniem szokującym bo śpiewa o wiele lepiej niż wypadałoby na takiej audycji nędznej właściwie ognisko palo na polanie nim przez pomyłkę gory. Plioko na czacie powiada pochwalony. Zaznaczyłem, że nic mi to nie mówi, bo ja nie wiem, kto to jest Lona. Biedne ciężko chory. Lecz nie rozczulaj się nad serce Na cóż mi kwiaty? Z wiosną się zaczął, i ja żegnałem nieraz kogo, i powracałem już nie tak, choć na my ręce śniła srogo, obrączka, jaką noszą ptaki. Ty żegnałeś nieraz kogo Za chmurą, za górą, za drogą I Ty żegnałeś nieraz kogo Tak, to jest o tym, co kto żegnał i tak dalej, która się właśnie skończyła, więc żeby nie było tak dzisiaj smutno bardzo, czy coś, to powinno być teraz coś wesołego. E... No, a za pięć minut zaczynam się noc na Odwyku i akurat będą dwie piosenki. A to może jakaś śmieszna. Już ja lubię tą piosenkę. Ona no nie ma w ogóle nic wspólnego z Nocami na Odwyku, ale niech jest. i jej. Nie wie, ta piosenka, nazy piosenka nazywa się Modlitwa o wschodzie słońca Wykonują Jacek Kaczmarski i, i, i Gintrowski I Łapiński gra Trójca yy, I noce na odwyku się zaczną Dla tych, którzy nie jedzą, co się dzieje To mówię, na 10, nic nie dzieje Zacznie się po tej piosence Za minutę jakąś Noce na odwyku, czyli miejsce Jedno z nielicznych, gdzie można sobie swobodnie pogadać Będzie o Bogu, o Biblii O wątpliwościach o tym, jaki ksiądz kogo wkurza oraz o tym, co się przeżyło, będąc ministrantem. Zaczynamy. Noce na odwyczaj. Mamy w Nocach na Odwyku dla tych, co nie wiedzą, co tu się dzieje, są zdezorientowani. Dla tych osób jest czat i tam ich wszyscy poinformują, co się tutaj dzieje, bo mi się już nie chce co tydzień mówić tego samego. A mianowicie tego, że Noc na Odwyku to jest program na żywo ze mną, Martinem Lechowiczem, który też prowadzi serwis www.odwyk.com. I to, co tu się będzie działo, to jest przedłużenie. Za przeproszeniem tego, co się dzieje na www.odwyk.com, więc jeżeli nie wiesz, nie byłeś, nie wiesz, co chodzi, to wpadnij na chwilę, zobaczysz i się zdziwisz. Boże. I odpowiadam na pytania, które się pojawiają na czacie na stronie www.odwyk.com. Ten czat się znajduje albo na stronie www.justin.tv slash odwyk. No i y, tam zapytuje pioluk. Martin, masz nowy procesor? Ależ mam nowy procesor i to jest miejsce na brawo. Przepraszam, to są z, zupełnie niedorzeczne brawa, zbyt głośne. To, jest... to były dobre brawa. Albo takie. nie niedużo braw jest. Więc jeżeli ktoś chce wiedzieć, co tutaj robię, to ja odpowiadam. Porządek to robię. No, bo, czyli ogólnie informuję o tym, co mówi Biblia. Na przykład na temat Boga, bo różne plotki chodzą, nie? Jakieś głupoty takie ludzie powiadają, że to tam w ogrodzie Eden byli Adam i Ewa i zjadli jabłko. No i to nie jest prawda, bo nie jabłko wcale. A może i jabłko, ale nie wiemy, czy to jabłko bo jest napisane, że jest owoc. A albo takie klasyczne pomyłki, że było trzech króli i przyszli do tego małego dzieciątka i zostawili mu tam coś i było ich trzech i byli to królowie, a w dodatku jeden był murzyn, ale to dopiero później się okazało, że jest murzyn, bo to jest jakaś nowa informacja. Pamiętam, jakbym mały, to nikt nie wiedział, że to był murzyn. Nagle się okazało, że to był murzyn. Więc ja nie wiem, skąd ludzie wiedzą, że to był murzyn, bo w Biblii jest napisane, że ani to nie byli królowie, ani ich nie było trzech, a o murzynach to już tam w ogóle nic nie było. Zapytuję, Martin, skoro masz nowy procesor, to czemu na stronie jeszcze jest na niego ściepa? No więc jeżeli klikniesz w ten napis ściepa, to się dowiesz, że już nie ma na niego ściepy, tylko zajawka się nie zmieniła. A nieważne. Ksajas pyta, to jest kanał religijny? Nie, to, to, to, jest, to, to jest kanał religijny. To jest kanał religijny? Nie, wy w życiu bym nie powiedział, że to jest kanał, kanał religijny. Na kanale religijnym obowiązują jakieś dogmaty, nie wolno mówić co, coś tam inaczej niż prowadzący myśleć za bardzo, nie i ogólnie jest taka dziwna atmosfera i nie da się gadać o niczym a tutaj można gadać o wszystkim że ja przypomnę, byli tutaj Świadkowie Jehowy i byli tutaj oczywiście całe mnóstwo katolików, którzy wygrywają w rankingu na największą ilość słuchaczy i było to od cholery protestantów byli baptyści, byli świątkowcy byli czy był Adwentysta dnia siódmego? nie wiem tego nie wiem, zresztą nieważne, czy był, bo to nie jest ważne. A w każdym razie ja tylko wymieniam to dlatego, żeby pokazać, że jest fajna różnorodność i można sobie pogadać. O, Pijoluk podejrzewa, że to kanał grupy Bilder, Bilderberg i Codexu Alimentarius. No, czy ja wiem, Mormona nie było. No tak, Mormona nie było, bo ogólnie ich jest mało tych mormonów i yy, jak już są, to, to, to chyba nie chodzą tak chętnie gadać z ludźmi. Znaczy, podobno chodzą, chodzą po ulicach. Czy ktoś widział Mormona? Kiedyś w Krakowie. W Krakowie widziałem, że przechodzili. ponoć ich poznać po tym, że chodzą w największy upał zawsze w garniturach i krawatach. I nie mylić ze świadkami Jehowy, bo w ryj. No, więc jak mówię, to nie jest kanał religijny, bo na kanale religijnym się nie mówi w ryj, prawda? Widzieliście, żeby na przykład w Radiu jak ktoś powiedział w ryj? Niemożliwe to by było, bo by tam mam taki czerwony guzik. Jak ktoś mówi w ryj, to ja robię pip i tam już ucina albo coś. Albo go wyrzucałem ze studia bo to wszystko idzie pewnie 5 sekund wcześniej czy coś. Alik pyta Martin widzisz mnie? Nie widzę Cię, widzę tylko to, że piszesz Martin widzisz mnie, więcej nic nie widzę. Dobra, to żeby było fajnie dzisiaj, tak i można powiedzieć dupa, powiedział Polish Camper, bardzo słusznie można powiedzieć dupa, co już dyskwalifikuje kanał justintv. slash odwyk jako kanał religijny już na 100%. To nie jest kanał religijny. po samej muzyce poznać, że nie jest smętnie. Krzyżman na trzecie mówi, co do mylenia, to zawsze myliłem świątkowców ze świadkami Jehowy. No to mniej więcej taka pomyłka, jak pomylić krzesło z krzesłem elektrycznym. I efekty mogą być smutne tego, tak. Ale właściwie z punktu widzenia katolika to wszyscy to jest sekta. Taki, Taki żart. Oczywiście niektórzy się mogą obrazić za ten żart Mam nadzieję, że się obrażą, pójdą sobie Bo zawsze fajnie się prowadzi bez yy, Kiedy na, na, na czacie i na kanale nie ma ludzi Bez poczucia humoru znaczy Są ludzie wyłącznie z poczucia humoru Dobrze mówię? Dobrze, mówię, bo jest jeszcze świeża godzina Dobra, to co, zaczynamy, cyk tak? Jestem skrajnie zmęczony, przecież jest rano Widać, jak się zacznie szybko gadać i ogólnie się człowiek cieszy życiem i ekscytuje, to przychodzi dużo ludzi, o widzę, że 50 osób poprzychodziło, ale to jeszcze nie są rekordy, to jest dopiero mało. Dzisiaj zbieramy dużo ludzi, którzy chcą posłuchać o tym, co cię będzie. Ciebie Cię będzie? O, nie wiem, to, to może głupi temat jest, to co ja zmienię, ale jeszcze nie powiedziałem jaki, to co ja się tak będę dzisiaj przejmował właściwie, nie wiem. Ja taki głupi trochę jestem, bo ja się od razu, jak coś zaczynam robić, to od razu się martwię, że to nie wyjdzie, nie? Bo ja w Polsce żyłem i się nauczyłem od tych Polaków takiego podejścia, straszne podejście, ja chcę to z siebie wyrzucić takie. Bo znałem też wielu Amerykanów, którzy nie mieli takiego podejścia, bo to oni mieli rację, że oni mieli, wpadli w drugą głupotę, bo nicoby nie robili, to uważali, że są w tym fantastyczni. No i z kolei efekt był żałosny dosyć, kiedy się patrzyło z zewnątrz i pidziało, jak ludzie... ten. Ale nie, nie, nie. Takie zdrowe podejście to jest jednak zdecydowanie bardziej w tą stronę amerykańską, że jak coś robię, to zakładam, że jednak mi się uda, nie? Więc uwaga, mówię. Dzisiaj będzie... Ja chciałem pogadać o tym, czego się boicie. Wiem, że to tak nie pasuje do nastroju ogólnie teraz, dzisiejszego i do muzyki zwłaszcza też, ale to żeby rozładować Czego wy się boicie, ludzie? I czy strach jest dla was czymś ważnym, czy nie? I to wymyśliłem ten temat a propos filmów o Fredim Krugerze. Bo sobie ostatnio znalazłem, powiedzmy, dorwałem o całą serię filmów o Fredim Krugerze. I sobie przypomniałem, jak byłem mały i oglądałem horrory z Fredim Krugerem. Ten, z tymi mackami. Taki. No to jest bardzo dobry moment, właśnie sposób, żeby zacząć ten temat. No i żeby tam nie, żebym ja nie nawijał tutaj cały czas, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zadzwonić. Tu na górze jest... Zaraz zobaczę. A, przeleciał, wracaj. Na górze był numer telefonu i Skype'a. Można dzwonić przez Skype na numer www... Nie, blablabla, zwróć. To Skype'a na numer odwyk.com. Nie przejmujcie się, że z niewidoczny jest włączony, albo przez zwykły, normalny telefon na warszawski numer 222 321 Jak się zadzwoni, to dzwoni, to się jest w audycji, wtedy można gadać i sobie pogadać. No i pytanie o Lukas, Lukas Ryf. Lukas Ryf? Lukas, a Lukas Ryf, a nie Lukas Ryf, bo to wszystko jedno. Powiedział na czacie, a może, czy boimy się sądu i co z tym robimy? O właśnie, i to jest drugie pytanie. Czy w ogóle się boicie czegoś, na przykład horrorów? Boicie się, czy nie? I czy, czy boicie się na przykład takich rzeczy nadprzyrodzonych bardziej niż takich życiowych? Na przykład, jakby cię ktoś zapytał: czy boisz się bardziej, że stracisz pracę, czy boisz się bardziej, że, cię, że twoją żonę o coś opęta, na przykład, albo że, że znajdziecie jakaś, nie wiem, wróżka, Cię spotka i coś Ci zrobi i będziesz. Miał jakieś przekleństwo i będziesz chodził i cały czas będziesz miał nieszczęścia. Czego się boisz? Boisz się tego bardziej czy tego? I trzecie, czy w ogóle wy się boicie na przykład takiego zagadnienia, że kiedyś po śmierci będzie jakiś sąd ostateczny na przykład i piekło może się pojawić w twoim życiu? I czy to jest w ogóle straszne dla kogoś, czy nie? A, jeszcze tutaj Maxon341 pyta, jakiej ty wiary jesteś prowadzący? Zadaj jakieś sensowne pytań, co to do cholery znaczy, jakiej wiary jesteś? Po polsku, proszę. Co to jest, z jakiej wiary jestem? Nie wiem, wierzę, że jutro rano wstanie słońce, na przykład. Majeranek dzwoni, a normalnie no, dopiero jak nacisnąłem guzik odbierz, to akurat przestała dzwonić. <grych> jakiej ja jestem wiary? Czy ja muszę co tydzień mówić o tym? Dobra, powiem, no, mniej więcej. O, pokażę, jak jestem wiary. Yy, takiej. O, ta... Uch, jest, też czekajcie, bo to ciężkie, ciężka ta wiara jest. Takiej. No to nie widać, to nie to był złe. No to takiej to widać bardziej. Takiej. O, tu, tu. Napisane, Biblia, Biblia święta do tego jeszcze napisane taka zimna wersja, bo moja poprzednia tłumaczenie to była, nie była święta. Takiej. To jest Biblia. I to, co ja tutaj wyczytam, to ja stosuję w życiu z powodzeniem dużym. Yy, do tego stopnia, że tam jest napisane, że można znać tego, tego Boga no, osobiście, jeżeli się do niego podejdzie przez, przez Jezusa, tak jest napisane. I no, więc ja stwierdziłem, że a ja zaryzykuję, uwierzę, i co się okazało, że to jest absolutnie prawda. No, i dlatego stwierdziłem, że fajnie, było, jakby inni też wiedzieli, ale nawet nie, nawet nie o to mi chodzi. No, nie mogą nie wiedzieć, wiedzieć, wszystko mi jedno. To jest wasze życie, wasze decyzje. Więc od razu, jak ktoś tutaj myśli, że ja to kogoś nawracam, to niech się puknie w łeb. Czy ja wyglądam jak. Kto, ktoś, kto może kogokolwiek nawrócić w ogóle. Nie wygląda. a nawet jak wyglądam, to to jest złudzenie, bo mi nie o to chodzi. Mi chodzi o to, żeby każdy w życiu podejmował swoje decyzje świadomie na podstawie rzetelnej wiedzy. Dlatego wymyśliłem sobie takie coś jak www.odwyk.com, żeby ludziom powiedzieć, co jest w tej Biblii napisane i oni sobie mogą dojedzieć się, przeczytać, a potem powiedzieć, że mam to w dupie. I ja wtedy już słowem nic nie powiem, bo to jest ich decyzja, byle była świadoma. Natomiast nie podam się sytuacja taka, że y, wszyscy myślą, że Biblia mówi całkiem co innego niż mówi i na podstawie tego mówią, a mi się Bóg nie podoba. Albo odwrotnie, że też nie mają bladego pojęcia, co mówi Biblia, ale mówią, a ja, ja uwielbiam Boga. To ja się pytam, jakiego? Ty główno wierzysz o Bogu, mówię takiemu człowiekowi. Weź przeczytaj Biblię, dowiedz się, co naprawdę mówi o tym Bogu i wtedy wybieraj. I o to mi tutaj mniej więcej chodzi, ale teraz miał być właściwie o strachu. Ale jak ktoś chce, to może być o czymś innym. Jest majeranek. Cześć majeranek. O. No cześć, cześć, cześć tak. Ym, Żywa go. majeranek. Żywa. Doprawiona. Ale tak. A co dzisiaj się działo, że tak ten? Ym, mam zapalenie krtani ogólnie i. <grych> Rano nie mówiłam. Oj. oj. O, to nie, to nie jeszcze... będę cię ten zmuszał do długich. Nie, ten... już, ja już, już jestem zdrowa, już mogę mówić. No to dobra, powiedz, czego się boisz? Religii w szkole. Boisz się religii w szkole? Ona nie gryzie. Tak, bo ja wiem, ja chodzę już drugi rok. Pani zakonnica jest taka, że wszystko, co ona nam mówi, ja jestem w stanie obalić za przeproszeniem palcem w dupie. No tak. A ona potem odwraca to wszystko kota ogonem i w sumie przychodzi na to, że jestem szatanem. Rozumiem, że pani zakonnica nie za bardzo zna Biblię. Podejrzewam. I... No tak. Aha. Pani zakonnica się zdziwiła, bo był temat o krzyżu. No. jeszcze w pierwszej klasie, jestem obecnie w drugiej. Co mówiła? I Że, że krzyż nas ochroni przed wszelkim złem. To ja się pytam, jako talizmat, a ci maturzyści... Tak. Ja tak. się pytam, a ci maturzyści, którzy spłonęli w drodze do Częstochowy? O, właśnie, właśnie. No. Dobre pytanie. Oni wszyscy byli wierzący. Byli. No i wzięłam Biblię, którą miała na biurku. Znalazłam fragment w pięciu Mojżesza, że nie będziesz się im kłaniał. Chyba wiesz, o czym mówię. No ja wiem. To może słuchacze no. nie wiedzą. A w, e, słuchaj, co mi po niej zakonnica powiedziała, że Biblia jest zdeaktualizowana. <laughs> Aha, to Bóg też rozumiem. A to dziwne trochę, jak zakonnica mówi, że Biblia jest dezaktualizowana, nie? No, stary testament, to, a nowy. Dzisiaj mi powiedziała, że to bardzo dobrze, że chci się y, niemowlaki i że hmm. tak należy robić, a nigdzie w Biblii nie ma, że należy być osobą świadomą. Znalazłam dwa fragmenty i jeden jest chyba w Ewangelii Marka 16:16. 16. jak chcesz to sobie sprawdzić potem. A sobie sprawdzę, co jest w Ewangelii Marka 16:16. 16. No i w sumie boję się horrorów i Boisz nie. Boisz się mi? naprawdę? Naprawdę. No Ale ja one nie głupie dosyć są. Nie śmieszą cię, naprawdę? mnie dosyć śmieszne życie, więc w sumie <śmiech> nie muszę się dośmieszać jeszcze bardziej. Dośmiesza mnie religia. Miałam no tak. zachowanie poprawne przez połowę osób z klasy, wystawione przez... O... <śmiech> za, za samą no. dyskusję, tak? Za samą dyskusję, dokładnie tak. No, to jest dosyć takie... Nie, to to jest hamuwa. Po pierwsze, ja, jest coś to strasznie dołujące, że zakonnica nie wie, o czym mówi, w ogóle nie zna Biblii, nie... Po drugie, jak ktoś zaczyna dyskutować, to zamiast się cieszyć, że ktoś chce coś wiedzieć, świadomie tego się... Coś a, dzieje, to jeszcze to coś takim. przed świętami Bożego Narodzenia w zeszłym roku było takiego, że Jezus był jedynakiem, Maria była dziewicą, a Józef nigdy nie używał sobie. Józef nigdy? Ja to też pierwsze słyszę. Takiej No i Wskazałam słyszy. fragment, że Jezus miał braci i siostry, rodzony Aha. braci i siostry, Aha. No też mi powiedziała, że to, to jest zła Biblia. To jest nie taka Biblia, jak trzeba. <głos> <głos> że ma szetańską Biblię. Aha, no to było zapytać, jaką ona ma i pokazać jej w jej. No to już te problemy. No tak. Ja w sumie lubię, jak no, ktoś że... mówi, że, że to jest zła Biblia, bo wtedy ja już wiem, że, że wystarczy mu tylko pokazać jemu, dać powiedzieć mu, żeby on sobie wybrał, jaką tylko chce Biblię i sprawdzi sobie w niej. I już będzie musiał zaakceptować, jak mówi, że to tylko wina Biblii. No tak, jak w Biblii. Ja, ja pokazałam jej czarno na białym w Biblii. Nawet mam tutaj Biblię w zasięgu wzroku, tylko musiałabym odejść od komputera i wyłączyć się. A, hmm. No. Dobra, no. to ci nie męczę, bo głos masz biedny taki. Jacyś zdołowana, no to... jesteś dzisiaj. Oj. Nie, nie jestem zdołowana, no właśnie jestem szczęśliwa, ale mam zapalenie krani. Aj, no szkoda. A ten, czekaj, co ja to chciałem jeszcze? Aha, czyli horrorów się tylko boisz, a tych innych rzeczy? O, jeszcze, a właśnie, to pytanie, czy boisz się bardziej rzeczy takich e, normalnych, czy takich ponadnaturalnych? E, nie boję się rzeczy ponadnaturalnych. Ogólnie to o. ja nie wierzę w dużo rzeczy, na przykład świętych, nie wierzę w dogmat świętych. No, a wiem, że z swoim życiem doprowadzę do tego, że że Bóg nikt nie będzie wierzył nie, że Bóg jest nade mną że ma, czuwa nade mną, ma swoją dłoń nade mną i jakieś większe krzywdy mi się nie staną, więc w sumie w czary też nie wierzę więc to ma a, mnie zaczarować A nie wierzę a nie bysz się o przyszłość swoją? jeżeli Bóg jest nade mną to jakoś to będzie no czyli nie nie, nie powie no, Odważna Nawet, kobieta. To ty, Nawet, że, że tak powiem, chłopa, chłopa to ty nie znajdziesz, bo... Ja już mam chłopa. Znalazłaś. O ja. Bo to tak chodzi o to, że y, trochę tak mężczyźnie by było chyba głupio mieć kobietę, która się jest od niego odważniejsza, mądrzejsza i tak dalej. To tak... Mój się z tym godzi i nie sądzę, że jest ode mnie głupszy czy mnie A. odważny. O, to chętnie poznam. A znam? Nie znam, znam? Nie znasz. Dobrze. Dobra, Nawet z może... moim, moim facetem się, że tak powiem, y, uzupełniamy, bo on wierzy we wszystko, w co ja nie wierzę. O, hmm, no <głos》>. fajnie, fajnie. Jakoś się dogadujemy. No, no, zobaczymy, co będzie dalej. Da się tak na dłuższą no. metę? Od roku się daje, zobaczymy, zobaczymy, co będzie dalej. No dobra, mam nadzieję, że będzie, że jeszcze przez następny rok zobaczymy, co będzie za rok. No, zobaczymy. Ha -ha. no powodzenia i zdrowiej tam. Miodu Dziękuję bardzo. No. Pozdrowienia dla Was. To kwestii. papa. Cześć. To była Maja Ranek, która pozdrawia ludzi na czacie. A czat jest na stronie www.odwyk.com A to co? Ona mówiła Mara, Marka Ewangelia 16 rozdział 16 werset mówi tak. Kto uwierzy i ochrzci się zbawiony będzie, ale kto nie uwierzy będzie potępiony. Bo to staropolszczyzna. No, czy ja wiem, wiem, że to mówi? Akurat to o tym no mówi właściwie. Trzeba uwierzyć i się ochrzcić, No, A nie tylko... Rytuał sam z siebie, bo co to sam z siebie rytuał? No, dobra. O, a teraz o. jest Marek. Druga osoba dziś o. dzwoniąca. No, witam Cię, Marcinie. Cześć, Marek, czego się boisz? Jak, jak zwykle jesteśmy podwójnie. Ja, ja niewiele że siebie. Ja jeszcze boję się zawieść Marty. O ja. Marta, chodź tu do mikrofonu teraz. No jest, jest. Jestem, jestem, witaj. Cześć, Marta. Zawiód Cię, Marek. Już? Kiedyś? Nie, chyba nie. Jeszcze nigdy? Ani razu? No nie, no pewnie się zdarzyło. Bo nie, no, się, no. no bo pytam, dlatego, bo często jest tak, że ludzie się boją tego, czego nie znają. Boją się do tego momentu, aż coś poznają. Najbardziej się boją nieznanego. Dlatego, jeżeli ktoś się boi, na przykład, że go drugi zawiedzie, to najpierw, żeby go zawiódł. Ja się I najbardziej się boję bać. tylko kłamstwa. Że, że ktoś mi w żywe oczy mówi, że tego nie robi, a na przykład to robi. Tego się boję najbardziej. Uuu, no. uuu. ale to nie jest taki strach jak horror czy coś, że boisz się że ci to nie, my uwielbiamy horrory jak pająk w ogóle a pająki? No nie, dzisiaj zabiłam jednego, właśnie się boję <laughs> ale go butem potraktowałam a, a co powiecie o serii z Fredim Krugerem jest świetna No, no nie nie licząc, nie licząc tej, tej tego remake'u nowego tak? nie widziałem remake'u nowego nie, nie oglądaj No nie oglądaj. <laughs> tak? Bo stracisz no to nie Ile się... pomyślisz po o tym, co szkoda? Jed, e, jedyny tekst, który wpada tam, to... Remember me? Remember me? <grym> <grym> <grym> to dzieciaków, remember me? Tak, <grym> Freddy Kruger. Tak. <grym> Kruger. Okej, okay. dobra, a boicie się rzeczy ponadnaturalnych, czy nie? To znaczy jakich? No, boimy się Boga. No nie, a <grym> takich, że czary, że ktoś rzuci klątwę, że, że demon przyjdzie i coś się będzie działo. Nie, nie, nie boję się. Czuję, ja się czuję mocny w Bogu, On mi daje siłę, więc dlaczego mam się bać tych rzeczy? Ja się bałam. Bałam się swego czasu, nawet w pewnym... Kiedyś wierzyłam nawet w to, bo mnie tak rodzina moja rodzina, zwłaszcza mój tata, był taki, że wierzył w takie coś, stwierdził, że akurat na mnie wychodzi rok, drugi, trzeci, coraz gorzej się u nas wiedzie w no. rodzinie stwierdził, że ktoś musiał rzucić na naszą rodzinę klątwy i dlatego tak się źle dzieje i tak cały czas było to wpajane jakoś, ale stwierdziłam nie. wyjdę z tej rodziny, zmienię nazwisko i będzie inaczej. I co, udało się? No chyba jak na razie tak. Mm. No dobra, a rodzina się boi takich rzeczy w ogóle? Czego się boimy? Wasza? Mama się wszystkiego boi. A. Mama Marty właśnie. No, moja mama się boi. Ale wiem, takich że... ponadnaturalnych rzeczy, jakiś takich niewyjaśnionych, że tam złe moce i duchy i coś tam. Żyły wodne, nie wiem. Nie, nie. takich to A nie, nie. Ja, ja się... O, ja się... Ja się powiem, czego najbardziej boję. Najbardziej się boję śmierci. Powiem szczerze, że ja akurat się boję. Czy znaczy śmierci... Nie wiem, czy bardziej... się. Swoje to może nie... Nie wiem, też, ale bardziej się boję śmierci bliskich. Bo A. wiem... Ym, nie wyobrażam sobie po prostu, jak nie wiem, jakby moja mama umarła, czy jakby Markowi się coś stało, po prostu nie wyobrażam sobie wtedy, na ile bym była silna wierze w Boga. bo na przykład w sobie czytałam Smutek tego Luisa no. i tam właśnie jest opisane, jak on przeżywał wszystko po śmierci swojej żony, która umarła na raka i on przy niej był i on właśnie... To było coś takiego, że on właśnie miał takie rozważenie na temat Boga. Jak można nazwać Boga dobrym, że jest dobry, skoro tak, tak, tak stworzył, że tak cierpią on teraz. Mm -hmm. I tak, jak czytałam to, to tak dużo zaczęłam myśleć o śmierci, zwłaszcza teraz mi dołująca jest pogoda. Dzisiaj jeszcze, ja nie wiem jak u was, ale u nas śnieg pruszył i załamałam się dzisiaj, tak? No, dzisiaj w Krakowie padał śnieg. No to tutaj to nie pada. No to zazdroszczę, wiesz, bo ja po prostu nie chciałam się w ogóle. Jak miałam, musiałam dojść do domu. No jak szłam w, w śniegu, to po prostu już mi się zrobiło słabo w pewnym momencie. no dobra. Okej, okay, a widzieliście mojego duszka? Macie tam ekran? To tak wygląda duszka. Tak, tak? Musimy odsłonić Cię, no. O, jaki fajny. To Gacper? Nie wiem, nie znam, jak ma na imię, nie wiem, dużo. <głos> Ale Więc, słodki jest. Tak, różne takie mam. Mam też taką panią tutaj przychodzi. No, nie, my ogólnie, powiem ci tak, odnośnie strachu, to my się lubimy bać, lubimy sobie chodzić na... Strasznie. O, ja mam tutaj coś do... akurat na czacie teraz odnośnik Sherlock Holder, coś no. takiego. O, jest tutaj fragment z Filipian 1.21, albowiem dla z mnie życiem jest Chrystus, a śmierć z zyskiem. Niestety ja tego nie, nie umiem jeszcze, może jestem za mało, bo nie, w sumie się nawróciłam w styczniu, tak naprawdę tego roku, więc nie jestem długo nawróconą nową jakby chrześcijanką i ja jeszcze na tyle nie jestem w tak można wierzyć, żeby powiedzieć, że śmierć jest zyskiem. Po prostu no dla mnie, ja się boję śmierci, boję się tego, co będzie po, bo nikt tak naprawdę nie wie, co będzie. E, wiara w Boga to jest jedno i wiadomo, że, że można się czuć bezpieczniejszym, że, że, nie będę zbawiony, prawda, bo samo to, że wiara w Jezusa już daje nam zbawienie, prawda, a nie przez uczynki, ale po prostu się po prostu tego boję i dla mnie jest nawet taka pieśń, się śpiewa w zborze, ale no... Ja się po prostu tego boję i nie, nie mogę jakoś na razie tego przed... Że... Ja się też właśnie zastanawiam się, na ile ludzie się boją śmierci, a na ile nie, bo w sumie ja rzadko się spotykałem z tym zjawiskiem śmierci i trudno mi powiedzieć. Ja znam takich na przykład, takich, takie staruszki chrześcijanki, takie prawdziwe, nie, nie tak, co łażą od, do kościoła, od kościoła do kościoła, tylko i, i rytuały wypełniają, tylko takie, co są blisko z Bogiem, autentycznie, nie? One się modlą i coś się dzieje, nie? Taki miałem kontakt. I one mają w sobie takie coś, że one się nie boją. One mają taki spokój pieroński ja się zastanawiam, czy to, nie wiem, skąd się to bierze, bo ja nie mam takiego, ale może za młody jestem, nie? Może one dużo przeżyły, albo co? Albo może też się boją. Nie mam pojęcia. No, tak. odnośnie śmierci, to ja bym się tylko zastanawiał, ja się y, bałbym sposobu, jak umrę. O, może no tak. nie samego tego, co będzie później, tylko w jaki sposób, konkretnie. To jak, no ja Chyba też. Tego przejścia to tak, zdecydowanie to jest nieprzyjemne, jak sobie pomyślę. Jakieś... We, nie wiem, no to takie to, to, to straszne. By tak, to jest jakoś tak głównie rzeczy, co się takiego boję, że właśnie, nie wiem, coś może się przydarzyć naprawdę złego, nie wiem, mnie czy, komu, no najbardziej bliskim, wiadomo. Yy, I tego się właśnie boję, bo jak nieraz Aha. różne rzeczy słyszę, że ktoś kogoś tam zabierze, to to akurat miałam taki i przez to, od tej, od tej pory, bo w sumie tak rodzice mnie też akurat unikaliśmy jakoś tak pogrzebów i na pierwszy pogrzeb poszłam chyba tam 12 lat jakoś tak akurat. Kiedy zabili naszego sąsiada, który miał raptem 22 lata i go wow. po prostu sataniści zabili, wyćwiartowali mu taki krzyż do góry nogami na czole i wrzucili go do Wisły. Bez jaj! Naprawdę! To I to wiesz? było... No bo to był sąsiad z klatki. W ogóle w tej klatce cały czas umierali ludzie. I tata właśnie stwierdził, że w tej klatce po prostu jest jakiś, nie wiem, klątwę ktoś właśnie rzucił, bo w tej klatce odkąd my tam mieszkaliśmy, to zginęło, jest... Znaczy umarło się dziesięć osób. Naprawdę. Jak my tam mieszkaliśmy. A... I akurat to był no dobry znajomy i on przychodzi zawsze kaset i przynosi. Jeszcze kiedyś był taki sławny zespół w tamtych czasach Kelly Family i przynosił mi różnego Kelly rodzaju... Te... Ale o co <laughs> tak. chodzi? Czemu to miał być satanista w ogóle? No nie bo, to, bo, nie, bo to była tam policja. Ja się zdziwiłam, bo byli na czarno ubrani dwóch funkcjonariuszy policji. Ja się pytałam, no. mamy co się stało, dlaczego oni przychodzą. A tam często były awantury, coś w sensie tam z babcią, coś tam jakieś kłótnie, babcia trochę tam, yy, tam rozrabia czy coś. Ale nikt nie przypuszczał. I dopiero potem mój tata wchodzi, taki prawie zielony, i nagle płacze i mówi, że, yy, że zabili jurka. Wow, ja to po prostu znali. nie wiem, ja miałam 12 lat, ja po prostu byłam w szoku, jak usłyszałam to, jak zobaczyłam w jakim stanie jest mój tata i wszyscy jak zaczęli płakać, dla mnie to było straszne, jak się no. to widziałam, jak, jak umarł po prostu, jeszcze miał być świadkiem akurat tam mojego brata, no. akurat to wtedy było bierzmowanie, więc no, no ciężko było tego słuchać, bo on był taki dosyć ten człowiek, był taki raczej ułożony i był na jakiejś tam imprezie no ale on nie lubił za bardzo smrodu papierosów więc wyszedł się przewietrzyć to no. było gdzieś w jakiejś wsi i tam podobno jakaś banda nie wiem, no mówili, że to satanistów no bo wyryli mu, dorwali go wyryli mu krzyż Czemu i potem... krzyż? Nie wiem dlaczego. No, może to, to jest banda katolików, jak mu krzyż wyrwa w relinie. Może, nie wiem, no, nie wiem jak oceniać to. W każdym razie no, to było straszne i to akurat znajomy, więc od tej pory zaczęłam się tak strasznie bać w ogóle śmierci i tylko, co może się zdarzyć, że ktoś może kogoś, nie wiem, zabić czy coś. I ja wtedy to tak przeżyłam i od tej pory tak naprawdę zaczęłam się bać śmierci, bo zaczęłam Aha. widzieć, co to znaczy w ogóle. Śmierć, no pogrzeb tak, i takie rzeczy. No to jest szokująca I historia to jest tego. Ja tego nie słyszałem nigdy, żeby ktoś podobną znał gościa, któremu go zabili, wyryli mu. Krzyż w ogóle jest jesteś. To na filmach się zdarza, ale w rzeczywistości. Ja byłam na akurat co roku, tam akurat chodzę na jego grup, więc teraz też byłam w tym roku, więc akurat tak mi się przypomniała. Aha. No to dobry temat na dzisiaj. Dobra, okej, okay, dajmy jeszcze innym coś powiedzieć, bo Krzyszman dzwoni. No super, to jak zwykle z... ja sobie z nie mogłem pogadać z <laughs> Możesz później zadzwonić jeszcze Nie pozwalajcie kobietom mówić no, tak? na Dobra, okej, okay, bo Dobra. ludzie uciekają To na razie. na razie Na razie No więc tak, było dzisiaj 70 ile osób Widzę, że tu się za może dalej siedzą A nie, już mniej niż 70 osób na Justin TV Mnie ogląda I ktoś pytał na czacie Na czacie, który jest na stronie Co to jest za facet w czerwonym Ja? To jest ta małpa w czerwonym, więc ja jestem Martin Lechowicz. Jak ktoś nie wie, kto jestem, to nie chcę w Google wpisze Martin Lechowicz. Bo to jest za dużo tłumaczenia. W każdym razie no prowadzę stronę www.odwyk.com i to, co tutaj gadamy, to jest, to jest część tego serwisu www.odwyk.com i teraz dzwoni Krzyszman i tyle. I on powie więcej. Cześć, Krzyszman, Czego się boisz, człowieku? Nie bój się. Cześć, Martin. Cześć. Cześć. E, więc tak. Zwykle, to ja się bałem bólu do czasu, aż mnie po prostu nie okradli i nie dali mi wryja, wtedy stwierdziłem, że ból to nic takiego. O. No, tak. no właśnie mówię, człowiek się boi czegoś, jak czegoś nie zna tylko. E, dalej. Boję się śmierci, ale samego momentu przejścia. No. Ja tego jak umrę, czy będzie bolało, tylko tego przejścia. Tak, a dalej. dalej co będzie, to nie? No, też tak, ale mało, mniej. Czemu? Ja wiem, jakieś... myślę, że będzie dobrze. A sądu? Nie boisz się? Ostatecznego jakiegoś? No tak mało. on to tak wierzysz, że, się, że cię uniewinnią? Jakbyś był, hmm. miał sprawę w sądzie normalnym, takim, polskim, to byś się nie bał, jakbyś szedł na rozprawę? Byś był oskarżony? Hmm. Nie no, tutaj to bym się bał. No co czemu? Tu byś się bał, a tam się nie boisz. No ale tutaj, no ale tam mam Jezusa, tak? A, no dobra, chyba że tak. Aha, poznajomości znaczy. A. No, poznajomości. Poznajomości, no to dobra, dobra. Dobra, a jakichś no. takich ponadnaturalnych rzeczy? Spraw a Ponadnaturalnych to też właściwie. No. Też. No, się czego, dziwię, nikt się demonów. tu nie boi. O, to, to, aha, to boisz się jednak, no. No, demonów, tak? No to pierwszy jeszcze, ty, ty jesteś. Jeszcze szczerze mówiąc, jeśli coś takiego istnieje, to kosmitów też się boję. Kosmitów się boisz? A widziałeś jakiegoś? Nasze tak. tylko takie statki. To było raz, było raz coś leciało w kształcie płyty CD. Patrzyłem przez okno. Co? Leci coś. No tak. Wielkość płyty czy CD. Takie coś leciało? Leci na niebie. Tak. tak wyglądało? W kształcie płyty CD. Aha. Kilka świateł. Ale leci, z tej tak. strony tej, czy tej błyszczącej? No, nie wiem. Chyba z błyszczącej. No tak, to było tak ciemne. Takie... Na niebie. No tak. No i szczerze mówiąc, wtedy odpadłem i poszedłem szybko spać. No to zdjęć nie robiłeś w ogóle nic nie ten. Wiesz co, ja byłem w szoku, bo yy, yy, dzień przedtem ojciec widział dokładnie coś takiego, samego. I co to było? No, ojciec mówił, że chyba UFO, bo oj ojciec miał takie przykładki, na przykład chyba ci mówiłem nawet. Znaczy to jest na pewno tak... UFO. UFO oznacza niezidentyfikowany obiekt latający, więc wszystko co lata to jest UFO nawet... Samolot, no, jak tak. nie że to jest samolot, to też jest UFO. Tylko, że myślisz, że to jakieś kto, co? Nie zastanawiałem się na tym, szczerze o, mówiąc. Ale to czemu się tego boisz, co to takiego strasznego? Że ja leci ja... płyta ja kompaktowa po niebie. No. <laughs> nie wiem, taki wewnętrzny mam strach po prostu. No, dobra, okej. Okay. Mm. A horrory? Nie. Nie. Mężczyźni hmm. się nie boją horrorów, stwierdzam w ogóle. Chyba. Znieczulica. Nikt się nie boi Freddy'ego Krugera. A Krugera nie oglądałem, szczerze mówiąc. A, to dlatego. A jak no, byłem mały, to jak? oglądałem. Właśnie ja nie wiem, czy byłem, będę się teraz bał, czy nie. Jak byłem mały, to, to to, jechał no na psychikę Freddy Krueger wtedy. Ja oglądałem Halloween, jak byłem mały. Na to A Było Halloween. coś Halloween, nie pamiętam. Później się przeszedłem na remake tego do kina, ale w remake'u to albo się zabijali, albo kopulowali. No Na tym polega horror, głównie właściwie na zabijaniu, bo tak to jest... Horror erotyczny, to nie wiem, czy jest taki gatunek. Jakiś <grym grym grym> chory. O ja. No dobra, dobra. To ty się nie boisz ogólnie, jednak. Trochę. No, trochę. Nie. Dobra. No. Niech będzie. A masz jakieś opowieści fajne? Bo tutaj dzisiaj dzień się do opowieści robi. Słyszałeś, jak mówiła ten, jak Marta mówiła no, słysza... o tym? W zadźganiu gościa tym? No, słyszałem. No to ci na, na szybko jeszcze, bo powiem, bo ostatni mam. Kłopoty ze wstawaniem. No. Pamięta, że jako. Via mówi... Viagra na to jest dobra. Kłopoty ze, w ze stawaniem, jak ktoś ma. Dobra. W, tym, w twoim wieku kłopoty ze stawaniem? Dobra, radzisz sobie jakoś? Wiesz, ale ze wstawaniem czy z czym? No, masz kłopoty ze stawaniem. Nie? To, to dobra, ciąg dalszy, co dalej? Dobra, to jest zabójstwo z życia mojego ojca. To on ma głupoty, <śmiech> Skąd ty ja się tak, wziąłeś tak. na świecie? Zapytaj. Zaznasz listonosza, nie jest podobny o, do ciebie? <śmiech> bo jak kłopoty. No dobra, nieważne. Dobra, jak ojciec był mały, to bawili się w starych blokach chowanego. No, no. I ojciec wszedł na sobie na strych, no i upada. Patrzy, zanim jakiś dwóch gości w garniakach, uśmiecha się. Nieznanych mu gości. No, robone, no i... tak? Nie, w garniach, A, to, to nie. To kierownicy. Narazie. Właśnie, tak się uśmiechają. Śmieją Bormoni się. Bormoni wcześniej, Nikt ich wcześniej nie widział. No i to mm. mu się wydało dziwnie. Mm. I mi też się to wydało dziwnie. No. Mm. I później biegał i ich nigdy więcej nie zauważył. A to ile miał lat? A, z siedem. No, to ja wiem. Nie, ja, no... No dobra, no zależy. No w takich sytuacjach to człowiek sobie czasem jakieś schizy ma faktycznie. No, ale ja bym na podstawie tego nie wyciągał wniosków, że to były demony, które się ukazały mu w postaci ludzi w garniturach czy coś, ale... A, no takich wniosków to też nie za bardzo. Ale Chociaż można no, się przestraszyć. Się... Jak się ma 7 lat, to, to, to, to można bardzo, no. W mojej rodzinie jeszcze były takie ślady, fajne, nasze znaczy fajne takie rzeczy, nie wiem czy ci mówiłem w nosach tak na odwyku, że jedna kuzynka, kogoś tam, była opętana przez demona. No, była jednego. No, i skoczyła sobie z tego z budynku jakiegoś o cholera, to gorzej ale wiem, że coś takiego tylko było bo w szczegóły się nie wplątywałem bo wtedy jeszcze byłem mały jak ktoś tam o tym mówił no to właśnie i dlatego mówię, że to jest tego się można bać no bo jak może to doprowadzić do takich rzeczy a skąd wiesz, że była opętana? skąd wiadomo? babcia mówiła pisała tam listy i różne takie aha czy babcia opowiadała o tym, że coś takiego było, ale to raczej powszechnie było znane w rodzinie. Aha. Jeszcze była sytuacja taka, że dziadek sobie wracał z wojska no, i spotkał znajomego. No i wraca do domu i mówi, słuchaj, spotkałem Mietka czy kogoś tam, rozmawiałem z nim, a ktoś tam mu mówi, że ale przecież Mietek nie żyje. Uh. To horror już całkiem. W tym samym dniu, jak sobie leże... była jakaś impreza, czy coś, leżeli sobie w domu na podłodze, bo już miejsca nie było, no i słyszeli jakieś kroki, a nikt nie wiedział, że nikt nie wstawał w nocy. No. No. Tak po rodzinę mam taką, taką trochę, no. Znaczy, od z strony... może. No, albo z wyobraźnią, albo taką. Chociaż teraz albo to taką. tak naprawdę... Jak byłem mały, to to było straszne. Teraz to to jest takie trochę, no wiesz, jakie... Naciągane. O. Trochę. Chyba, że się okaże, że nagle przestanie być naciągane, jak zobaczysz, jak ci coś lata pod sufitem, nie? Albo takie... No, będzie lipa. Jakby co, to się zgłoś wtedy. Albo z filmu i wszystko puścimy w nocach na odwyku ludziom, żeby wiedzieli, że się takie rzeczy dzieją na świecie. No dobra, to cię zrzucam z anteny, żeby ktoś jeszcze mógł. Marku zapyta, kto to dzwoni, więc się przedstaw, jeszcze mu. Jestem Krzyszman. Tak jest. Jak można cię nie poznać po głosie, to ja nie wiem, a chyba, że ktoś pierwszy raz. Dobra, to na razie. No na razie. To był Krzyszman. No, dzisiaj są jakieś psychodeliczne opowieści. Mieliśmy opowieść o morderstwie i opowieść teraz o, o samobójstwie spowodowanym tym, że Coś było opętany. Fantastyczne są dzisiaj noce na odwyku. No, no, to dawajcie, dawajcie, coraz więcej ludzi niech przychodzi. Niechaj przyjdą. Ludzie tutaj niech widzą, że świat jest ciekawszy, niż im się wydawało, i że to, że nie masz pracy, to naprawdę jest mały problem w twoim życiu, bo są dużo gorsze. No, to cześć Filip. Dzwoni Filip. Chyba, ale go nie słychać. Halo? Halo. O! Działa. Ale strasznie cicho. Co ty zrobiłeś, że nie masz mikrofonu? Czy tam, Się Wiesz co, ten mikrofon o, ostatnio. Dobra, już jest. Już. Się... już mnie słychać? Tak. No dobra. No to czego ja się boję, tak? No, czego się boisz? Eee, może zacznę od czego się, czego się nie boję, będzie łatwiej. Też raczej nie boję, nie boję się horrorów, chociaż powiem ci, że zależy jakich. Na przykład na tym całym smakoszu, czy jak to się nazywa, to płakałem no. ze śmiechu. No, on był taki głupiej. Tak. No, naprawdę nie mogłem, ale jak na przykład grałem sobie na komputerze w takie coś, co się nazywa penumbra, no. to powiem szczerze, że taką atmosferę to zbudowało, że naprawdę, szczególnie, że w nocy grałem, miałem naprawdę problem, żeby zasnąć. Po jak to się robiło. nazywa, to może za zareklamuj grę. Penumbra się nazywa. Tam jest kilka części, ale ja, ja nie wiem, grałem tylko w pierwszą. To nie znam. I co, dobra taka atmosfera? A co to jest, RPG czy jakiś, co to jest? Horror, yy, że tak powiem, nie wiem, jak to powiedzieć. Taka, taka może parę takich, przewijają się jakieś zagadki, lub bardziej przygodowa gra o, w tym sensie. Aha, taka... Gra przygodowa tak bardziej cię przestraszyła niż horror? w, te, w Film jakiś horror? Tak, tak, bo to gra generalnie jest na takich, wiesz, tam w takim klimacie, że wchodzisz do y, jakiegoś podzie podziemnego tutaj y, y, laboratorium, gdzie tam robili jakieś eksperymenty i tak dalej. Tak. Scenariusz dość, dość, dość, y, dość wydaje się, że tak powiem, powszechny, ale są naprawdę takie momenty, że idzie się, idzie się ostro przera przerazić i przede wszystkim niesamowity klimat jest. Naprawdę no to jak jest... ja sobie grałem w Half-Life'a i jak miałem sobie głośniki dokoła siebie i gram w nocy i nagle jakiś pająk mi tak na twarz wyskoczy, to się naprawdę można przestraszyć wtedy. Tak było. No, albo, albo na przykład Fira też. Ja pamiętam, że... Yy tam się w pewnym momencie pojawia ta, pojawia ta dziewczynka, wyskakuje i był taki schemat, że się do niej strzelało i yy, te wszystkie pociski ją wybijały. I ona tak idzie w twoim kierunku, wow. a ty tam z nerwów się pocisz, strzelasz cały czas, a ty zmieniasz magazynki i nic, nie możesz jej trafić. To, to jest fajne, mocno. jest w taki, takich grach ja ten klimat. Właśnie ja się lubię bać w takich grach, bo coś przeżywam, bo mi się wydaje. Ten... Benum, że nie ma, nie, nie ma nawet takiego strzelania czy czegoś takiego, ale to, to jest jeszcze bardziej, to jest do szpiku kości takie przerażające, taki klimat. Okay. No to trzeba zobaczyć. Nie? No dobra, ale Powiem. prawdziwe rzeczy jakieś bardziej w życiu? Wiesz co? E, ostatnio Jakiś się... Duchy, duchy, duchy. O, o duchach, to wiesz co? Ja jestem zaangażowany w takie środowisko poszukiwaczy skarbów, tak to się w cudzysłowie nazywa czyli ludzi, którzy chodzą i tak y, z wykrywaczami metali szukają różnych rzeczy w ziemi. Aha. Z tym, I my tam też mamy takie swoje opowieści, szczególnie od ludzi, którzy szukają na wschodzie, po różnych starych polach bitech i tak dalej, że tego samego dnia, który ktoś na przykład znajduje zwłoki niemieckiego żołnierza, no. czy inne typu egzotyczne przypadki, różne rzeczy się dzieją, y, że tak powiem, Masz przez cały czas takie przeświadczenie, że ktoś za tobą chodzi, coś takiego, co, generalnie coś cię prze, przez cały świat prześladuje. A mm. chyba najbardziej jednak jedna z takich przerażających historii, chociaż to było takie, takie przy ognisku opowiadane, także inny efekt na pewno wtedy był. Yy, yy, na mnie to wywarło. Nie mogę teraz znaleźć tylko dokładnie, jak to, tam, jak to tam ktoś napisał. W każdym razie yy, ktoś przyszedł, przyszedł y, y, do tego do takiej starej, opuszczonej chałupy, bo takie miejsca też się przeszukuje, spalonej, gdzie podobno tam ktoś się, że tak powiem, y, spalił w trakcie, w, trakcie, w trakcie pożaru. No, no i, i po tej chałupie wchodzi na parter, szuka, szuka i słyszy, że skrzypi podłoga u góry. No to już no. Zaczyna się zaczyna się bać. No. I mówi, że wszedł do góry, patrzy na ścianie, a na ścianie napis z czerwoną farbą. Niech będą przeklęci ci, którzy zakłócają spokój tego domu, nie? I gość normalnie strzała nigdy już tam nie wrócił, nie? O jest, ktoś jaki. No tak. ale coś mu się działo potem? Nie, już pewnie... Nie, nie, nie, nie nic tam się dalej nie włoży. Nie włoży. Także wiesz, może ktoś po prostu sobie jaja zrobił i tak dalej, ale efekt... Może, ale efekt był. był. No, także ten, klimatyczne rzeczy. Nie no, ale poważnie się czegoś tam boisz w życiu, czy nie? Śmierci, jakiś takich. Ostatnio... Poważnie to pierwszy jesteś dzisiaj. jesteś jeszcze nagrodę chyba. bo nie wiem, bo ja się dziwię, że tak mało ludzi chyba się boi. Chociaż nie wiem, zapytam zaraz na czacie ludzi. Może, czy się boją, czy. No, ostatnio tak. Nawet o tym nie myślałem i lekceważyłem sobie trochę, nawet tak, wiesz, tam mówię, mówiłem, że już w sumie chciałbym żyć i tak dalej, ale przeczytałem ostatnio i że będę sądzony ze wszystkiego, co powiedziałem I, y, i co uczyniłem i tak sobie pomyślałem na to swoje życie, ile ja głupot zrobiłem, ile zrobiłem niepotrzebnych rzeczy i niepotrzebnych rzeczy powiedziałem i sobie tak pomyślałem, że no, może być krucho, nie? No, no, no. no. No tak, no właśnie, ja się zastanawiam, ile ludzi się też tak sobie kombinuje, że się poważnie zastanawia nad tym, że kiedyś może być taki naprawdę sąd, nie? A to, że to nie jest w sferze bajek, tylko naprawdę umrzemy, to już nie jest fikcja, że umrzemy i potem może faktycznie ktoś przyjść i zrobić jakiś mały proces. No i będzie lipa. No dobra. Dobra, to cię rozłączę, żeby inni mogli pogadać? To na razie to był Filip. Trochę słabo słychać było, ale słychać i jest. Dobra, ludzie na czacie. Czy sąd ostateczny jest przerażający, czy nie jest? Bo kiedyś ludzie dawno, dawno temu się bardziej bali takich rzeczy. No i to teraz się mówi, że to dlatego, że nie mieli nauki. Ja nie, nie wiem, jaki to jest w ogóle usprawiedliwienie. Nie? Że teraz nauka się rozwinęła, to ludzie się już nie boją sądu ostatecznego. No to co, znaczy, że fakt, że mamy lodówkę i kuchenkę mikrofalową oznacza, że po śmierci nagle już nie będzie nic? Albo coś będzie? Czy, jaki wpływ ma fakt, że mam komputer z czterema rdzeniami na to, że po śmierci będę, będzie co innego niż za czasów średniowiecza ludzie mieli po śmierci? No, jak mi się wydaje, że to nic się nie zmieniło akurat w tym względzie. A jednak ludzie się dalej tak, no chyba, nie wiem, inaczej się zachowują. Tak się zachowują, jakby nigdy nie mieli umrzeć. Nie? Potem ktoś umrze i mówi, o, surprise, umarł ktoś. Niemożliwe. Jak to możliwe? Przecież miało nie być śmierci. No to witamy, noce na odwyku Słychać? Halo? Noce, noce Noce po raz pierwszy, noce po raz drugi Noce po raz trzeci I? Mikrofon nie działa Halo? Coś sykło, duchy nie, nie działa coś. Popraw coś z mikrofonem, bo nie słychać w ogóle. Popraw coś z mikrofonem, bo nie słychać. A dobra, teraz słyszę sam siebie, to jeszcze gorzej. To nie choć zrobię. Dobra, to za chwilę jeszcze raz próbuję naprawić. A teraz ja coś powiem ludziom na czacie. Ludzie na czacie, którzy jesteście, pamiętajcie, że możecie być na złym czacie, bo możecie być na czacie, który jest na stronie www.kontestacja.com. A na stronie www.kontestacja.com jest radio kontestacja, na którym słychać tą audycję i ona sobie tam też leci i ludzie sobie też słuchają ale na tamtym czacie to jest zły czat dobry czat jest na swoim www.odwyk.com i dzwoni Michał do audycji, halo co na odwyku, halo? cześć cześć e, e, po... Jestem, jestem, jestem, Tak, Czym jesteś, jesteś, jesteś. Tu nie mamy realizatora, ani takiego, to jest A, sorry, taki. sorry, sorry. No, no. Cześć, cześć. Chciałem no cię ci odzwonić od dawna i... No to dobry pani, moment pani jest. No. Słuchaj, wspomniałem o go, co chciałem powiedzieć. A, um, że... nie przejmuj. E zastanawiałeś się tutaj nad tym, czy ludzie się boją sądu ostatecznego. No, no. no więc mi się wydaje, że to jest no, tak dla osoby wierzącej trochę dziwna, że patrzy się sądu, bo jeżeli ktoś ma to zaufanie wobec bo Boga, tak? Mhm. I, i, I generalnie żyje tam zgodnie ze swoim sumieniem no to ten sąd nie powinien być tutaj niczym przerażającym. No nie Czekaj, no bo to jest porównując tą sytuację do normalnego sądu. Gdyby, załóżmy, mój ojciec był sędzią i miałbym do niego zaufanie, że jest sprawiedliwym sędzią, no to, to dalej jest powód, żeby się bać. Jeszcze większy powód, żeby się bać, bo wiem, że mnie do, dokładnie będzie sądził do ostatniego detalu i mogę, mogę nie wyjść dobrze na tym sądzie. No, dlaczego masz nie wyjść na tym sądzie? No, no bo przecież... ja, ja jestem tak brakuje mi do Jezusa trochę i do świętej tam Teresy i matki z Kalkuty i takich różnych. I wiem, że mnie no. dużo rzeczy robiłem nie tak i za to musi była wina, musi być kara na tym Boga sprawiedliwość, nie? No okej, okay, ale jeżeli żyjesz w zgodzie, no w zgodzie z tym z przykazaniami Boga, tak to po starasz się swoim życiem wypełnić te rzeczy. No, no także wiem, najlepiej. że jest tak... stara, ale to nie jest... Okej, okay, ale robisz to stary. najlepiej tak, jak potrafisz, tak? Czyli nie będziesz w stanie żyć lepiej. Nie ma, nie ma czegoś takiego, że będzie żyć idealnie, tak? No, ale... no to mamy problem, bo wiesz, to Bóg ocenia na podstawie tego, co zrobiliśmy, a nie na podstawie tego, jakie mieliśmy no dobrze, intencje. Ale... Czyli, czyli co, że każdy, każdy człowiek, który nie jest Jezusem, tak? Zda automatycznie jest... Wszystko to, co nas różni od Jezusa, to automatycznie jest naszym grzechem, tak? Nie, nie wszystko. No na przykład jak ktoś jest kobietą, to to różni ją od Jezusa, ale to nie jest grzech być kobietą. Niektórzy mówią, że jest, ale ja im nie wierzę. No tak. um, No nie, nie, ale problem w tym, że no, sama Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli, że nie ma nikogo niewinnego, wszyscy są winni. No i to się mniej więcej zgadza z rzeczywistością. No nie ma ludzi idealnych i dlatego się zastanawiam, czy ludzie się nie boją takiego sądu. Nawet jeżeli mają dobrą e, zaufanie do Boga, nie? No, a jeżeli ufasz, no to ty źle tym nie wyjdziesz. Więc dlaczego masz się bać? No, no to dalej nie zmienia faktu, że będę sprawiedliwie osądzony. Ludzie. Co ma tutaj zaufanie do rzeczy? No, no, no dobra, ale jeżeli robisz wszystko tak, żeby być osądzonym sprawiedliwie, żeby być osądzonym... No ja robię wszystko, żeby nie być osądzonym o, sprawiedliwie, znaczy, bo będę miał problem. Chodzi mi o to, że robisz wszystko o to, żeby to osądzenie było po twojej myśli, tak, że, tak. że trafisz do, do raju, czymkolwiek ono jest. No. Eee, I nic swoim życiem nie jesteś w stanie robić niczego więcej. Jeżeli przyjmujesz założenie, że żyjesz tak, jak m, oczekuję od tego ciebie, o, oczekuję od Ciebie tego Bóg, to No, no okej, okay, naj... rozumiem, czyli że na... to najlepszą, najlepszą Najbardziej prostą ścieżką Prosto do raju <głos> Wiesz, jakby było bardzo piękne, bo każdy by Tak się mógł sprawiedliwić, że każdy Się starał jak tylko mógł, ale jak się Tak poważnie człowiek Sobie odpowie na to pytanie, no to zawsze znajdzie Rzeczy, które mógłby zrobić lepiej Więc widocznie wcale Nie był aż taki dobry jak mógł być Wiadomo, że Polak mądry po szkodzie i No, ale no, no nie mów, że nie mogłeś dać więcej, więcej kasy biednym zamiast wydałaś na siebie, że musiałeś kupić te wszystkie kawy, Coca-Cola i tak dalej, kiedy inni ludzie nie mieli co jeść i takie rzeczy, nie? No, zawsze się będzie miało trochę braków, no, ale chodzi mi o to, że człowiek, to jest chyba naturalne, że człowiek powinien się bać sądu, bo nie jest pewny wyniku, nawet jeżeli choćby nie miał jak ufał Bogu, to nie wie jaki będzie wynik. Bo nie wiem, czy się starał wystarczająco, czy nie. Nie, nie to ja, ja się z tobą nie zgadzam. To to ja... Że z dobrej no, chęci no, wystarczą, myślisz, na sądzie? Yy, że nie, nie, że z dobrej chęci. Że po prostu przyjmuję pewne zasady moralne w życiu, którymi się kieruje, które niejako gwarantują mi już podejście dojście do, do raju. Nigdy nie skłamałeś w życiu? Yy, skłamałem. No to... Owszem. To ale jak to uwaram... ci gwarantuje dojście do raju, no? Jest napisane, no dobra, że kłamcy ale... nie będą w Królestwie Niebieskim, nie? Tak są pijacy i tacy różni. No, ale jest też napisane, że będzie odpuszczane będą grzechy tym, którzy... Komu? To A, no ale to inna sprawa. Mi chodzi już, zostawiając tą, ten aspekt, no chyba, że o tym mówimy. No dobra, ale rozumiesz... No śliska, kon... śliska sprawa trochę z tym wychodzi, że że ci, co ufają, to, je, to mogą grzeszyć. tak Bo, no, no taka no... sprawa jest, według Biblii na to wychodzi. No to jest dziwne trochę. Znaczy inaczej mówiąc, nie że mogą grzeszyć, tylko chodzi o to, że jakby oni ominą ten cały sąd, o, tą procedurę, Aha. że niezależnie od tego, co zrobili, oni dostają wejście boczną furtką. No. Ale mi chodzi, dla tych, którzy nic tam nie mają wspólnego za bardzo z Jezusem i żyją sobie w miarę moralnie, taką ogólną koncepcję miałem, czy oni się nie boją sądu, czy oni są tak pewni siebie, że są tacy w porządku. To jest dziwne dla mnie. No dobra, okej. Okay. To zrzucam cię, powiem ci. No okay, nie mogli. Mu, To Na razie. Na razie, na razie. To był Michał. No, ale się też właśnie zastanawiam, Dlatego no, pytam, bo ja nie wiem, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Że mi się zdawało, ja miałem, okej, okay, ja osobiście to miałem trochę problem z tym, jak sobie wyobrażałem, że że no cholera, po śmierci ktoś nie może taki sąd zrobić, tak sobie myślałem, to, to no może ja nikogo nie zabiłem, nie okradłem Hitlerem, nie byłem i tak dalej, ale żeby tak sobie pomyśleć, że, że tak być pewnym takim, że pójdę tam, gdzie powinienem, że Bóg powie, w porządku jesteś, chłop, możesz iść, to, to ja tak nie miałem, ja się bałem tego. no Ale się zastanawiałem potem, że inni się nie boją, to ja nie wiem że oni są tacy bezmyślni, czy ja czegoś nie rozumiem. To jeszcze dzwoni Samuel, cześć. Cześć. No. Słyszycie mnie to jest niedobrze? Tak, tylko echo się zrobiło straszne i okay, powtarza się wszystko. Trafie, tak, okay. tylko echo się zrobiło straszne. No nie, bo słyszę sam siebie z opóźnieniem. Echo, echo. Już się chwila. O, znikło echo. Okej, okay. okay, chyba teraz. Tak, bardzo fajnie. No, to jakie komentarze masz dzisiaj? No to ja oczywiście chciałem... O Fredim Krugerze. Nawiązać do tego, co kolega przed chwilą. O Fredim Krugerze nie mam żadnych. Sorry. <grym> Dobra. No. <grym> to znaczy... Nie ma czegoś takiego, że idziesz za dobre uczynki do nieba, nie? No, no właśnie mówię. Dlatego się człowiek, myślę, powinien bać tego. Wie. No właśnie, więc choćbyś nie wiem, jak się starał, jak dobry próbował być... Zawsze coś zrobisz złego, nie? No. Więc masz za... możesz trafić do nieba, tak jak powiedziałeś, Bożną furtką, tylko przez zaufanie do Jezusa Chrystusa. Nie ma żadnego innej opcji. No zgodnie z tym, co mówi Biblia, to jest tylko taka opcja, albo być idealnym człowiekiem i nigdy nie zrobić niczego złego. I przejść wtedy spokojnie przez sąd, powiedzieć, ja nie jestem winny i Bóg mnie do spoko, jesteś winny, wchodzisz. Ale dla wszystkich pozostałych Którzy się nie zapią na te dwa rozwiązania, to ja myślałem, że sąd ostateczny to jest trochę trauma. I się tego boją. Ale może się nie boją. Ty się nie bałeś? No i powinno być coś takiego. Coś takiego powinno. No bałem się, ale. Bałem się, ale zaufałem. I się już nie boję. No, no tak. To masz Fuksa, no. Szczęścia, <śmiech> No. No i to jest. I mam inny, inny taki temat. Jeszcze co do e co, nie wiem, czy kojarzycie taki fragment z Księgi Samuela, kiedy to Saul poszedł do wróżki i chciał wywołać y, ducha Samuela. I teraz jest takie pytanie. Było. I taki właśnie problem między różnymi chrześcijanami. Czy to naprawdę był duch Samuela? Czy to był na przykład jakiś demon albo coś takiego? O, i to jest bardzo dobre pytanie i ja nie wiem. Zmieniam zdanie już dwa razy na ten temat i jeszcze sobie nie ustawiam. A co ty myślisz? Co to było? Co wywołał Saul? O. Ja do końca pewny nie jestem, ale wydaje mi się, że skoro Biblia mówi, że to był Samuel, no to to był Samuel. No ja mam taką roboczą hipotezę też, ale jakoś nie mam takiej całkiem pewności. Mi się wydaje, że faktycznie to był Samuel, tak to jest napisane, jakby to był on. Ale mogło to być napisane tak z punktu widzenia tego, tego kto wywoływał, nie? No to, że to dla niego to był Samuel, ale z drugiej strony wygląda to tak, jakby to był. No. No właśnie, ale wtedy co z fragmentem tym, że nikt nie może przejść z, z, z jednej strony na drugą, nie? No, no właśnie, było też tak. No więc nie mam bladego pojęcia, tyle powiem. Dawaj. Ale z trzeciej strony jeszcze, pamiętasz to, że na górze, jak się tam Jezus pokazał uczniom, kim jest naprawdę, to razem z nimi byli Eliasz i Mojżesz? Czyli Eliha, czy, czy jak on się tam nazywa, i Mosze byli z nim? No byli, byli. byli. No więc właśnie... Więc jednak się da. No, no się no, no okej. Okay. Ja no. tylko wróciłem taką kwestię i jestem ciekaw, co tam inni, na ten temat sobie tu. No, i właśnie ja te... No i ja te... powiedziałem, że uważam, że to był samo, tak? No ja też. Tak <laughs> ale, no widzisz. dobra, okej, okay. ale to jest inny temat, za dużo no, tematów no, naraz będzie, a na o co chodzi. Nie, temat, ja nie wiem, ale zwracam tylko uwagę na różne fragmenty, które mogą jakoś w całość czasu teraz połączyć. Dobra, to nara, cześć. Nara, cześć. Na razie cześć. o cześć. I to był akurat Samuel. Ha, ha. Tak, żeby było ciekawiej. Zmieńmy podkład, bo ten jest smętny. Chyba przeginasz Jesus. I na czacie na stronie www.com dzieją się rzeczy niebywałe, albowiem byditer wdał się w rozmowę, a widzę to po tym, że wyskakuje mi co chwilę zielony prostokąt z napisem MOLD, albowiem byditer jest moderatorem. Sam go nim uczyniłem. E... Co to się dzieje? Co to się Co się dzieje? A reszta spać, żebyście mi w nocy nie marudzili. A nie, jeszcze nie, jeszcze nie spać, bo dopiero jest północ. O, już jest północ. Ja jeszcze za chwilę pogadamy. Widzę dzisiaj dużo ludzi przyszło. Nie znam was, ludzie. Kto wy wszyscy jesteście? Skąd wy się bierzecie? Jesteście na stronie www.odwyk.com albo w... Co to jest, kurde? Co to się dzieje? Mój program dopuszczania podkładów robi dziwne rzeczy. Tak, ja robię jeszcze raz. Dobra, o. Idzie. Chyba dobrze. Coś się. Coś się dzieje. Ja muszę tutaj się zająć tym programem, bo w sumie sam go pisałem, No więc. Coś, coś ma nie tak dać. Nieważne. Znowu się coś włącza. Jest coś, wyłączę i włączę. Szczęście. Bardzo dziwne. Bardzo dziwne zjawisko. Jeszcze raz prosimy. Dobra, dobra. Pan sobie, tam, pan sobie tam pyka na tym skrzypeczkach, proszę bardzo, nie ma sprawy, byle w tyle i spokojnie. Opolisz kamper, bada pewnie trzeci rdzeń ci nawala, No, Eee, może coś w tym być, rzeczywiście. Coś się może nawalać, jakiś któryś z rdzeniów. Bo ja nie pisałem tego programu pod rdzenie, z myślą o rdzeniach. Ale nieważne, nieważne. Słuchajcie... Ludzie na stronie www.odwyk.com, weźcie coś tam, piszcie sensownego, ale zamiast pisać, to najlepiej jest zadzwonić na numer odwyk.com albo na yy, przez Skype'a, odwyk.com, albo na numer 222 195 321 222 195 321 Zadzwońcie dzisiaj, bo jestem nabuzowany, jeszcze nie idę spać. Jak Pójdę spać, to już nie będzie z kim gadać. Już. A dzisiaj gadamy o tym, co kogo, kto się czego boi, co kogo przeraża. Więc dzisiaj było tak, że był ktoś, kogo przeraża albo się boi śmierci innych zwłaszcza, to Marta mówiła, bo widziała, widziała, jak na klatce ktoś zabił sąsiada. Nie no, nie widziała, widziała, że już był zabity. I to jest takie właśnie, No, jak ktoś to widzi, to się potem boi. No, ale są takie rzeczy, których ktoś nie widział i dlatego się boi, bo Krzyszman mówił, że bał się bólu, ale jak dostał od kogoś tam wryj niestety, to przestał się bać. Bo już to znał i wiedział, że to, to nie jest takie coś, że, że się trzeba jakoś strasznie bać. Ale właśnie jedna rzecz jest taka, że jak ktoś dopiero poznał, to się boi, jak śmierć, a inna jest taka, że jak ktoś nie poznał, to się boi, a potem przestał. I sobie tak myślę, rozkminiam zagadnienie strachu, a w ogóle się zastanawiam, czy ludzie lubią strach, czy nie lubią strachu, bo po co by oglądali horrory? Dziwne jest, nie? Czemu ludzie oglądają horrory? Cześć, Kamil! Cześć, Martin. O. Dzisiaj o baniu, tak? No. E, no, to jak ktoś uważa, że się niczego nie, nie boi, to je, oprócz oczywiście sądu no. ostatecznego, to ja proponuję zacząć od zwierząt. Zwierząt się boi? Tak A. Popatrzeć na, na każdego zwierzaka po kolei i wąż, bająk, <laughs> Chomik. pies, tak, chomik. Niektórzy się szczurów boją. Szczur, znaczy, o, szczur. Skorpion, o to jest No, oczywiście zwierzęta na wolności Już takie, z którymi można mieć kontakt No Tygrys Te opowiadania o satanistach Też przypomniały mi lata podstawówki Mieszkałem na takim ciekawym osiedlu no. Gdzie właśnie też byli ci sataniści Skąd wiesz, że to byli sataniści w ogóle? Po znakach A poza tym milicja mówiła Aha sataniści i tam chyba ich powyłapywali. To jednego gościa pocieli żyletkami, żeby miał sparaliżowaną twarz, nie mógł trochę mówić potem. Znaczy milicja pocięła satanistę, czy odwrotnie? Nie, Sa sataniści pocięli gościa, a milicja go tam, ich złapała później. Ale coś, gdzie się podziali sataniści z tamtych lat? Bo teraz jakoś rzadko się zdarzałem chyba takie no Właśnie, No za komuny była chyba taka moda, za późnej. Yeah. takie subkultury no ja pamiętam, że trochę się bałem tej muzyki, właśnie przez to no. przez to bałem się wejść w tą muzykę cięższą no. a dzisiaj to jest dla mnie śmiech, ale to wiem, że, że właśnie pokutowało to te przeżycia z wczesnej podstawówki a poza tym jeden z, jedna z osób mało ludzi, mało takich tych metalowców było zawsze za, za, za późnej komuny nie? I, no. ale jak byli to się wyróżniali no i też od razu, od razu pewna biła też dlatego, że no na moim osiedlu był taki właśnie koleś, który chodził z córką znanej polskiej piosenkarki, greckiego pochodzenia i pewnego pięknego dnia wyjechali sobie gdzieś tam za miasto i on ją zastrzelił. I, no i już w ogóle wtedy... Mm, w moim przypadku i w przypadku wielu osób ta muzyka stała się taka podejrzana. Mhm. No, ale z czasem, z czasem to oczywiście z, z człowiek, człowiek dorasta i zaczyna w to wchodzić i to się staje takie. Mm, obojętne. Obojętne, no właśnie. Aczkolwiek tak jak ty kiedyś mówiłeś, że, że, że, że źle znosisz jakąś tam muzykę właśnie. Taką no. też to No, no to ja, ja, ja znam taki jeden kawałek, on jest bardzo obrazoburczy, nie jest żaden taki treść metalowy, uh -huh. to, to jest muzyka bogańska. Uh -huh. on, jest, on, jest, on ma to do siebie, że jest bardzo melodyjny, ale kiedy pojawiają się te słowa, to we mnie też się coś włącza. I... No właśnie. On jest na tyle melodyjny, że ja go lubię sobie pograć czasami, ale w momencie, kiedy mam to zaśpiewać, to mnie to odpycha moment. Właśnie Także i o to, tak. o to mi chodzi, bo ja tu ma, strasznie czułem, mam ten zmysł, który właśnie odpowiada za to, że mnie odrzuca od czegoś, więc więcej czuję od większej ilości chyba tych muzyk może, bym to tak określił. No. A jeśli już wchodzimy na kwestię strachu, no to u mnie jest tak, no ja nie będę tutaj strugał jakiegoś Stewka burczy muchę, to jest tak, że a, strach jest i to bardzo często, ale chodzi o to, żeby on był na krótki dystans. A na, na dłuższy, to nawet jak się boję, to ja wiem, że, że będzie ok. właśnie przez e, wiarę, przez wiarę w Boga. Mhm. Ja potrafię się bać i zdawać sobie z tego sprawę, że no okej, okay, bo, boję się, bo jestem człowiekiem, ale zawsze widzę to światło mhm. gdzieś tam daleko no, nie Jak ma to... takiego czegoś, że strach cię paraliżuje albo zmieniasz, albo wpływa nie. na twoje decyzje życiowe? Strach może zdołować, strach może sprawić, że jesteś podenerbowany no. i latasz tu i tam, ale z czasem się opanowujesz i, i, i to <śmiech> mija. No mija mnie... no zwykle. Ale czasami jest też taki strach, który prowadzi do szoku sytuacji, nie wiem, czy byłeś w szoku Czyli ostatnio. Jak? Nie, w szoku byłem, jak we mnie wjechał, jak jechałem na rowerze, to we mnie wjechał samochód. No. I to taka dziwna jest, takie dziwne uczucie takie. No. no to ja w szoku byłem, jak opowiadałem tydzień temu właśnie z rowerem akcję, jak tam miałem wypadek. Tak jak mówiliśmy o wróżbach. Nie no, wiem, no, no, też, no, było, było. No. A ostatnio w szoku miałem też, jak, a myślę, że o tym też kiedyś mówiłem, działanie Boga i zbieg okoliczności. Kiedy tego Boga straciłem z oczu, to odmówiły mi hamulce w samochodzie posłuszeństwa, wow. a zjeżdżałem z górki na rondo. O no. jasny piorun, ale to może być uczucie. Naprawdę, naprawdę, naprawdę wpadłem w szok. A co ciekawe, yeah. no dojechałem tam jakoś, bo nikogo nie czasnąłem, ani nikt mnie nie czasnął mm -hmm. i jak po pracy wsiadłem do samochodu, wszystko działało elegancko. Ja podejrzewam teraz, co, co jest tam źle, no, no. ale tym mniej, mniej uważam, że był to zbieg okoliczności. No. I, to, I to ostry. No, jest. A jeśli chodzi, no, jeśli chodzi, bo też dam szansę innym, o sąd ostateczny. To mi się tak skojarzyło. Człowiek powinien tak to odkrywać, jak. No, jak ktoś lubi szachy, to jest taka pozycja sawed księ księdza Sawedry e, i przez, przez kilkadziesiąt czy nawet kilkaset lat e, dawano trzykrotne odpowiedzi, czy wygrają białe, czy czarne tam jest taka końcówka ciekawa i co, co kilkadziesiąt lat ktoś dochodził do tego, że będzie remis, a później się okazało, że jednak nie. I tak samo jest tutaj e, jeżeli się nie boimy to znaczy, że nie wierzymy w to po prostu. Jeżeli już uwierzymy, no to się zaczynamy bać. To skomplikowane jeżeli... się zrobiło. No ateista nie boi się, bo nie wierzy, tak? No tak. To nie czy... boi się są. No właśnie się zastanawiam, czy się boi, czy się nie boi, bo to ja właśnie nie wiem. Uważa, że to jest bzdura, a w ogóle nie wierzy w to, w to co, co mu otoczenie mówi o sądzie. Czyli no, no nie boi się. No niby tak powinno być, tak myślę. Później uwierzysz w Boga, to zaczynasz się bać, bo to jest też wie wielu ludzi to motywuje właśnie do tego, żeby z tym Bogiem trzymać. Ta nagroda, a nie, a nie sam fakt nie No tak, ale do... chodzi o to, że może się człowiek nawet ateista bać zupełnie irracjonalnie. On wie, że to jest bzdura, ale jego przerażają na przykład. Takie myśli, że może być sąd. Tak jakoś. Podświadomie, no. nadświadomie, nieświadomie, no ale w każdym razie się boi i nie umie wytłumaczyć. Nawet, no. no tak jak człowiek się boi pająka, ale to nie ma sensu żadnego, nie? bo go, pająk go nie zje. No, w każdym razie, no jeżeli uwierzymy w ten sąd, no to zaczynamy się bać, bo wiadomo, że każdy jest grzesznikiem i, hmm. i, i każdy, kto przeczytał Biblię, wie, wie, co czeka grzeszników. Ale później dochodzimy do tego, że. Wiara w Jezusa i y, podążanie za Nim i bycie Jego sługą y, załatwia tą sprawę, że jednak sądu nie należy się bać. No załatwia, ale wiesz, jak człowiek, jak to że człowiek coś akceptuje albo rozumie umysłem, to nie zawsze oznacza, że, że za tym idą jego uczucia, emocje, odruchy i takie rzeczy. Więc uczciwie człowiek może powiedzieć, że on w to wierzy, że na przykład że przejdzie przez sąd, ale może się go bać ciągle. Uczuciowy. Tak, tak. No i to... bo zawsze można się bać tego, że się zejdzie z tej drogi, albo, albo że okaże przykład. się, że, że, że, że, że nasza wier... nam się wydawało, że wierzyliśmy, a ktoś tam zinterpretował to na górze, że jednak nie. No na przykład. No. I co? No, tak, Dobra. czyli raz tak, raz no. tak, no. no. No, okay. a ty to, to, a jeszcze to, to, to powiedz było... no, no, no, no. o horrorach tylko powiedz, bo widziałeś horrory pewnie jak byłeś mały i teraz widzisz? I to jest właśnie coś takiego, czego obojętnieje, myślisz? Widziałem remake Frediego. nie Aha. wiem czy on był taki zły, ale ja, ja jestem taki konserwatywny, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Ja lubię to, co było pierwsze, przeważnie, nie zawsze. I też lubię te krówiary starsze. Aha. Tak, horrory, horrory, horrory się ogląda po to, żeby, żeby się bać, żeby się... To jest takie fajne banie się. No chyba. takie tak pod kontrolą w sumie takie fajne. No? A, natomiast są takie filmy, których bardziej się boję po pierwszym obejrzeniu, niż zanim pierwszy raz obejrzałem. A czy nie tyle to jest Aha. strach, to tam, jest, tam jest strach przed niektórymi scenami, mm. ale e, odraza taka mm. granicząca ze strachem. Są takie filmy, ale to nie są horrory, to są takie bardziej filmy psychologiczne, Aha. strasznie dołujące. Ja się boję tego faktu że z o, Hit o Hitlerze może. Bunkier. To Bunkier to był chyba jeden z takich filmów. Czy nie, jak szansa? Upadek, nie bunkier. Upadek. Nie, jeszcze upadek był taki sobie. No ale jeżeli nie widziałeś, to zrób sobie test i obejrzyj Tańcząc w Ciemnościach. To nie znam. Nie znam filmu. To, to zobaczę. To, to, to jest kino europejskie. Nie znam, nie znam osoby, która by nie była... Podminowana po tym filmie, a 70% osób po prostu wychodzi z płaczem z kina do sprzed telewizora. Ja nie wiem, czy chcę. A, muszę to, się... jest to jest zielona mila razy dwa. O ja. Nie no to chcę baczyć, chcę. Jak to ma sens, to, to tak. Dobra. To dzięki. Innych filmów nie proponuję, bo co za dużo, to nie zdradzę. No. <głos> Jeszcze raz powiedz tytuł, jak to szło? Tańcząc w ciemnościach, ciemnościach reżyserial Lars von Trier. Ten okay. sam co przełamując falę, czy królestwo. Tańcząc w ciemnościach. Dobra, okej. Okay. To dzięki. Okay, Zbiork w roli głównej. <głos> <głos> okej. Okay. Dobra, tańcząc w no. ciemnościach. To na razie. To był no. Kamil, o. A go zerwałem, ale go zerwam. No, i gadam teraz o strachu albo baniu się, i ciągle i dzwoni Mira, ale to jeszcze jeszcze wcześniej był telefon. Jest telefon, cześć. No, co on Halo? Halo. O, cześć. Halo. No, halo, tak, witamy. O, witamy. Bo ja tutaj oglądam i na żywo i trochę mnie zdenerwował ten poprzednik. Dlaczego? Czym? No, że a ateiści. A czy Ateiści to y, są ludzie, którzy się niczego nie boją. No, no to jest... Nie, że chyba, jemu chodziło chyba o te sprawy związane z Biblią, sądem ostatecznym, śmiercią i tak dalej. No tutaj bardzo bardzo ludzie chrześcijańcy widzę się, odzywają. Ja mieszkam akurat w takim mieście, gdzie są naprawdę bardzo chrześcijańcy ludzie i, i, i nie ma tego. Po prostu. Dla mnie to jest straszny szok. Nie ma ja... czego? Czego nie ma? No nie ma tego, że, że, że są różne wiary, prawda? I, i, i, i każdy jakoś ja nie wiem, nie, nie patrzy na to. No. Każdy no, chodzi rozumiem. uśmiechnięty na co dzień. Jest tutaj pięknie, jest ładnie, jestem w Monachium. No i... tak wiedziałem, że nie w Polsce. <śmiech> to nie pasuje <śmiech> jest, ten opis do jest, Polski. Jest po prostu przepięknie, nie ma tych problemów, nie ma kłopotów, takich. W sensie ludzie nie są tak przygnębieni, nie? prawda? No, no. Bo tutaj z tego, co oglądam, to cały czas ludzie są tacy przygnębieni, jakieś problemy. No. W, w, tutaj uwidaczniają, których, których w ogóle naprawdę jakby nie chcieli, to by tego nie było. No. Dokładnie, niepotrzebnie patrzeć, po prostu... sobie robią problemy. Niepotrzebnie, trzeba patrzeć z uśmiechem. Ja tutaj dzwonię po to, żeby tutaj wszystkich pocieszyć, no. no. to nie jest jakiś szczególnie dołujący program dzisiaj, tylko akurat taki temat wyszedł. Nie, no takie jakieś smutne te tematy. A, to ja dziś ja normalnie to... nie mogę się tutaj dodzwonić. Piszę na tej słuchawce i jutro wstaję na szóstą do pracy i mówię, Boże, kiedy ja się dodzwonię. Więc chciała o... ja wszystkich ludzi jakoś tak nie wiem, serdecznie pozdrowić i życzyć wszystkiego najlepszego, żeby każdemu się układało. O, to nie fajne wiem, każdy bardzo. ma jakieś, jakieś problemy, jakieś kłopoty, ale, ale trzeba to zostawić kiedyś na bok, bo mhm. nie można tak żyć, no. prawda? No nie bez sensu się Ja też się jestem z daleka to od własnej rodziny, wie pan, i zostawiłam dwoje dzieci. Mhm. Jeden syn, który ma 19 lat, drugi, który ma 15 mhm. lat, Niestety ciężko tutaj z mężem pracujemy ale ciągle jesteśmy zadowoleni uśmiechnięci, bo tak trzeba, bo trzeba iść do przodu, bo, bo coś robimy dla siebie, a nie można ciągle się pogłębiać w jakiś... No, to prawda, że takie przygnębianie się w niczym nikomu nie pomaga, to jest bez sensu zupełnie, więc... Tak, pracę. ja się bardzo cieszę, że pan tutaj otworzył taki program. Ja też miałam takie sytuacje, tutaj pan opowiadał w tym poprzednim, no. że tym samochodem gdzieś... Ja miałam trochę gorszą sytuację. Jaka była? Jaka? Może też tam... Coś tam nade mną jest, bo jechałam z dziećmi y, nad wodę i y, po prostu trzeba było zatankować samochód no. i zjeżdżałam z takiej górki, bo y, tam, prze, przepraszam, CPN był, y, tro, <grym> <grym> przepraszam, CPN. bo ja tak troszkę <grym> i był tak delikatnie z górki, więc ja ten samochodzik na luz, ja chcę na hamulec, a tu nic. Uuu, tak samo. Nie działa. Honda preluda, wie pan, ja nie wiedziałam. Wszystko, wszystko działa jakoś tam, no i se zgasła, i ona se jedzie. I on prowadzę i w prawo, i w lewo, ona sobie jedzie. I ja jeszcze z dziećmi, z siostrami, Harim mówię, wiesz co, bata chyba po nas. Ja. Yeah. I, i, I ona jakoś odpaliła, ale to po prostu w ostatnim momencie. Ten samochód Strasznie. odpalił. No. Ja mówię, bata, jakby ten samochód nie odpalił, ja już widziałam śmierć też przed oczami, bo mówię, byśmy centralnie w ten cały taki zbiornik z tym gazem, byśmy tam wjechali sobie Żadnie. i, i nic, nie, nic nie mogłam zrobić, nawet nie mogłam wyskoczyć, a gdzie tam dzieci wysadzić, wie pan, bo tam no. trzy, trzy, yy, dwudrzwiowy samochód, nawet nie było możliwości, prawda? No i to człowiek Przecież się tym? musi przestraszyć po czymś takim, nie? No strasznie, strasznie no. się wystraszyłam. Później Ale jak, się, jak ten... to jest po, ja nie miałam takiej sytuacji, że człowiek potem się zastanawia nad jakimś, co by się stało z nim po śmierci, czy nie? Czy to takie... No nie, wie pan co, no. ja to pomyślałam sobie, że ja to jestem szczęściara, ja to mhm. jestem farciara, ja to zostałam drugie życie. Zresztą <laughs> chyba już trzecie, prawda? No. Bo też miałam przypadek znowu z autem, gdzie na trzeciego y, ktoś tam wymijał, prawda, i też tam zjechałam w rów i, i z dziećmi, i oczywiście z dziećmi i wykoleiłam się z tym rowie, ale dzięki Bogu tam nam nic nie było i wyszliśmy wow. z tego cali, prawda. Także no, no, trzy razy biorę życie z, biorę życie z uśmiechem i, i, i wszystkim bym chciała tego życzyć. No to jest moje też motto, że choćbym nie wiem jak poważny program prowadził, to ja zawsze się wolę śmiać trzeba, niż ten. Trzeba iść do przodu, prawda? Nie można się ciągle, o jak ludzie, ludzie ciągle takie smutne te tematy rzucają. A, na bo to, to przeze mnie dzisiaj. No, ale nie, do ciebie wyjątkowo A, o tym, czego się ludzie. W nostalgii. Ja nie jestem w nostalgii. Czy ja wyglądam na nie? nostalgicznego. No właśnie, nie. nie. Nie, nie, nie. Nie, ale się zastanawiałem, bo przez to, że akurat sobie oglądałem tego Freddy'ego Krugera i się zastanawiałem, czy ludzie się boją. Bo w ogóle, nie wiem, jakoś wyleciał mi temat z głowy. Tak dawno się nie zastanawiałem. Ale wie pan, no, to o śmierci no. się każdy boi. Nie ma odważnego człowieka, niech pan mi wierzy. A ja nie wiem, właśnie, może ja znam dziwnych ludzi. Różni są, różni są. Nie ma, ludźmi, ja się osobiście bardzo boję, mm. bardzo, ja to chyba najbardziej na przodzie powinnam się zaliczać i moja babcia mi zawsze tłumaczyła, mm -hmm. gdzie, bo ja się nieboszczyków boję bardzo czemu? i śmierci. Aha, ale czemu nieboszczyków? Czy nie? No, bo mam tak, y, y, a nie wiem, bo mam takie wrażenie, że staną do mnie i coś tam nie <śmiech> to jest coś, to dziwne jest. Babcia mówiła do mnie, jak ja umrę, to mnie weź ze środkowego palca, to ci nie będziesz się bała nieboszczyków w życiu. Nie że, doszłam że nie wzięłam. Jak? Za środkowego palca trzeba złapać? Tak. tak, moja babcia mówiła, o, tak. To nie, nie słyszałem tego tak. 10 lat temu, 87 lat, no to by dzisiaj miała 107 lat. A za tego? No. Tak mówiła, że jak się ludzie boją nieboszczyków, to się bierze za środkowego paluszka. To dziwne. W ręce, tak? Jak umrze, tak. I, i wtedy nie boją się następnych nieboszczyków, prawda? A to dziwne ale jest. mówi ale mówi, że śmierci się każdy boje, ale mówi, że jeżeli są ludzie bardzo schorowani, a ona to przeżyła i przeszła, to mówi, że wręcz proszą Boga, żeby ich zabrał. No to czyli jednak, świat. no to jednak się nie boją w takich sytuacjach. No jeżeli śmierć wie pan, ja, ja, jak człowiek jest zdrowy, no tak, to, no to się, się boi, prawda? No tak. Ale jeżeli jest chory i bardzo się męczy... No właśnie, prostu... tak, tak mi się też wydaje, że strach świadczy właśnie o tym, że człowiek jest zdrowy. Ludzie, którzy tak. się nie boją czegoś, czego się normalnie powinni bać, to najczęściej są chorzy. Coś tam z nimi jest nie tak. Tak. Wariaci tak. się nie boją, tacy różni. No. Ja tutaj przeszłam z ludźmi ja po szpitalach, po sanatoriach trochę przeszłam. Mhm. Szczególnie z neurologią miałam związania, bo to kręgosłup, ale ludzie są po śpiączkach, na neurologii, po udarach i, i ja to przeszłam, ja to widziałam i ja widziałam, jak 28-letnia kobieta y, prosiła, ale wręcz krzyczała, żeby Panie Boże, zabierz mnie z tego świata no, no. To, to był horror po prostu no, no już no. była tak skonana, tak zmęczona, bo była zależna od drugich osób, a to było najgorsze że ona została sparaliżowana nie wiem czy to wskutek wypadku czy nie wiem po prostu bo, bo nie miałam tam kontaktu żeby się dowiedzieć, ale po prostu świadomie była normalna hmm. dziewczyna a później tak się momentalnie stało, że ona prosiła, żeby ktoś po prostu ją z tego świata zabrał, obojętnie hmm. kto ona i lekarze prosiła, że, żeby coś zrobili no to jest no, chyba gorsze niż zabrać. śmierć więc a ktoś, ktoś zrobił no ona tak? ona bo... przeszła swoją, tak no i dobrze. Przeszła bo... swoją taką katorgę, katastrofę i... No, no, bardzo szkoda dziewczyny, ale mm -hmm. to nie tylko jeden, jedyny przypadek, zresztą u nas w szpitalach. No, to się I... jednak nie zrobiło na i... koniec optymistycznie za bardzo. No, no nie, a tak chciałam ale... przecież. <laughs> nie, ale właśnie fajnie, bo... Dobra, nie nie mówię. No ale o to mi tak. chodzi, że nawet jak są poważne tematy, to też można się i normalnie zachować jak człowiek zamiast się dołować. Tak, bo to można, wie pan, każdy płacze na swoje życie. Nie ma człowieka, który by nie narzekał. Nawet ten A ja to, ma nie to on narzekam. Ja tam nie narzekam. Ja nie wierzę. O, no, jestem! No, a pan Skąd pan jest, że pan nie narzeka? Może to miasto takie. Na co mam narzekać? Naprawdę nie, nie ma powodu, żeby narzekać. Nie, tak się tak naprawdę, jak się człowiek podliczy mm -hmm. sobie, ile ma dobrego w życiu, a ile ma złego, to tego dobrego jest zawsze więcej. Tylko się nie zwraca uwagi, bo to takie normalne się wydaje. Tak, bo Polak to ma to, człowiek Apucz, to ma to do no. myśli. Wie pan, że ciągle się liczy to złe. No, no właśnie, I to Pamięta to jest się złe, Dokładnie. a nie pamięta się dobrego. No. I Prawda? się z tego trzeba leczyć, drodzy Polacy, tak bo to jest choroba tak jest. narodowa. A za granicą w szczególności, proszę pana, bo Polak Polaka no. tak jedzie i tak niszczy. Tak, w Niemczech I też? Jak ta ta mieszkałem w Anglii i to dokładnie tak było właśnie. To pan też to przeżył. No dokładnie. I to, się to, cieszą z ludzkiej krzywdy, prawda? No dokładnie. Oj, bo... Boże. Tak jakoś nie mogą znieść myśli, że komuś może coś dobrze wyjść. Albo żeby... że ktoś ma lepiej. Ale też... niech na to z drugiej strony. Ruski z ruskim trzyma. Turek z Turkiem no, trzyma. No, też to widziałem. No, jak człowiekowi nie jest przykro? No. Jeden pójdzie za wszystkich, a u nas nie. No to jest nie jest wyjątkowy nart. Ja nie wiem, co to, to jest. jest. Jakaś Cholidę. choroba. Ja się staram z tym leczyć to, ale to ciężko idzie. Nie wiem, dlaczego tak jest. Boże, no. przecież tutaj... Spo... Zresztą w głupiej windzie jedziemy, prawda? No. I, I Polacy ze sobą nie rozmawiają. No właśnie. A tutaj się wsiada do windy, a oni są I gadają gadać. wszyscy, tak? Jak dzień <laughs> minął, a życzę miłego, pięknego dnia, a Pani pięknie wygląda, a proszę dla Pani kwiatuszka. No jak to jest miło. No, <głos> no, no znaczy tam czego? tubylcy, tak? To, to ja mówię tutaj o Niemcach. No dokładnie, no tak samo ja i ja. Anglii bardzo to bardzo do nich, wie też. Pan, jakoś tam przeciw tym, tym Niemcom, ale jak ja tutaj siedzę, to oni są tak przemniłym no. narodem, że jestem szokowana, no. Mm -hmm. W ogóle wszyscy na zachodzie, znaczy to jest normalne, to nam się w Polsce wydaje, że to jest dziwne, ale to my jesteśmy dziwni, a oni tak. są normalni. My jesteśmy uprzedzeni no do tego narodu. No i do ale, innych też. Ale oni bardzo do nas pozytywnie, zresztą tutaj bardzo głośno ostatnio było, że y, Niemcy bardzo są za Polakami, że chcą wytępić Tur Turków, bo tutaj po prostu ich o. jest przedużo. Y, no bo Hitler oczywiście po wojnie chcieli odbudować tutaj Niemcy, więc naściągali tych turasów. No to tak się to zaczęło, bo ja się nie wiedziałem. Tak, jak to się... Tak to się właśnie zaczęło. Od mhm. tych turasów się zaczęło. No Aha. i chcieli, żeby tutaj odbudować. Oczywiście turasy zaczęli sobie ściągać, prawda, rodziny. rodziny. I tutaj no, jest a... ich tyle, że więcej nich Niem... niż Niemców. I jeszcze tutaj jeszcze nie, Ba przysz... chyba niedługo będą. Bo to no tutaj gonią wszyscy Niemców. Niemcy to twierdzą, że za 10 lat to będzie tyle Niemców, ile pod drzewem się zmieści, prawda? Bo tutaj jest tutaj Co Turasów ja. i, i Turasy po prostu są nielubianie, a Polacy tutaj bardzo dobrze no. Niemcy patrzą na Polaków, bo bardzo są pracowici, bardzo dobre zdanie mają o nas, dzięki Bogu. No jeszcze. Bo wszędzie jest źle, no. <laughs> prawda? Także. My jesteśmy tutaj mile widziani. I, i no, oni są bardzo sympatyczni. No i, no i tak chciałam. Dobra, i, to. Bo myślę, że są telefony No właśnie, pana. żeby ludzie jeszcze zdążyli zadzwonić. Pozdraw, pozdrawiam Pana serdecznie. A dziękuję, a to mnie nie trzeba. bardziej pozytywne te programy. Zawsze będą. Cały czas są pozytywne, są nawet za bardzo. <grym> Ale nie o śmierci. No do dzisiaj tylko. Każdy jej trzeba. boi, wie Pan. Każdy no, mówi, że nie, nie, a jak przyjdzie co do czego, to o Boże ratuj. A chyba, że tak. tak. Jest. Na czacie tak by jest? Liter, tak powiedział. No ja tak widziałem, że to tak działa do tej pory. Przy okazji film pianista jest albo książka raczej, jak ktoś czytał pianist. książkę. Tak, to w książce właśnie mm -hmm. jedna z myśli tam jest taka, że właśnie człowiek że ten, ten człowiek bohater tej, tej książki mówił, mhm. że zauważył w sobie coś, czego w ogóle nie znał, że mianowicie to, że się trzyma kurczowo życia, że nie chce umrzeć, że trzyma się dachu w jakiejś tak. sytuacji, strzelają do niego z dołu, a on nie chce skoczyć, bo w człowieku jest coś wbudowany takie właśnie ten strach przed śmiercią, to, żeby żyć za wszelką tak. cenę i nie da się tego przeskoczyć, to jest naturalne. więc Każdym to... jednym. Tak, no więc Każdym to jednym. tylko czasem człowiek sobie nie zdaje sprawy i dopiero odkryje to, no i będzie problem. Chyba, że są tacy ludzie, którzy są w stanie pokonać jakąś swoją naturę ludzką taką, ja nie wiem, no są czasem dziwni ludzie. Albo wariaci, albo ludzie, którzy tak bardzo... Są tak, bardzo... <śmienicza> tak powiedziawszy, według mnie. Ale no nie za... tylko, są też ludzie, którzy nie są tak bardzo czemuś oddani, że są w stanie przełamać jakby swoją naturę, na ci Ci wszyscy terroryści coś są w stanie samobójstwa w tam popełniać, nie? Ci co w kamikadze, w tych łodziach się zabijają. Niech pan posłucha jeszcze chwileczkę, tak zajmę panu czasu. Mój znajomy był bardzo długo yy, w Arabii no. yy, w pracy i ja mówię powiedz mi Heniu, dlaczego ci yy, Arabowie tak oni tacy są waleczni. No. Bo yy, małe dziecko to rodzi się z, już z pistoletem. A on Z mówi, granatem. wiesz to I, i bardzo dużo jest tych samobójców, prawda? A on no, mówi, wiesz co, nie tak dużo bo tam w tej religii jest tak, że jak taki pójdzie, samolot na przykład, tak jak na USA, mhm. był ten zamach, prawda? To samolot, on jak wsiada, to on wie, że jak zginie, to on będzie miał siedem niewolnic snut tak. dla siebie. Zawsze młodych swoją drogą i zawsze, I, zawsze dziewic. Młodych. Ja nie wiem, jak to jest tak możliwe. Jest... Przeczytam ten fragment w Koranie zawsze dziewice są tam. I oni w to wierzą, i, no i tak. oni się zabijają na zadu. Ich, no prawda? właśnie, dlatego mówię, że jak ktoś w coś mocno wierzy, to jest w stanie pokonać nawet naturę swoją, i przestać tak. się nam bać śmierci. O. Tak, to, to już. To już nie jest spraw... To już każda wiara jest inna. Ja, ja żadnej nie potępiam. Hmm. Nie chcę każdy wierzy, w co chce, ale chciałabym, żeby naród chodził bardziej uśmiechnięty, z głową wysoko do góry i, to jest dobre... i żeby każdy ze sobą gadał. Właśnie, no. właśnie. To jest Żebyśmy dobre się nie, zakończenie. Patrz, nie patrzeli w ściany w windach. No. I też Tylko tego słówko, To tak jak się prawda? wraca z zagranicy do Polski, to dopiero to widać tak strasznie, jak bardzo tak. ludzie są zamknięci. Szarość no. taka u nas, taka no, szarość, smutność i no, no nie wiem, nie umiem tego określić. No, no, no takie szarość, beton, beton wszędzie. O Dobra, okej, okay. to kończymy, żeby jeszcze inni zdążyli pogadać. Pozdrawiam Pana serdecznie i dziękuję, <śmiech> dziękuję za chwilę rozmowy. <śmiech> Pozdrowienia dla Monachium też... całego. Nie byłem w Dziękuję ślicznie. Jeszcze. Pozdrowienia dla Polski oczywiście całej. <śmiech> ja <dziękuję>. Buziacki, gorące. <śmiech> no Dobranoc. Hej. Hej. Dobra, to był fajny bardzo telefon i właściwie najlepiej by było nim skończyć, bo właśnie... Dobry pomysł jest, żeby kończyć czymś fajnym, optymistycznym i wesołym, a nie jakimś dołowaniem, bo na tym polegają te wszystkie programy. W sumie chyba wszystkie programy, które prowadzę, czyli www.odwyk.com i kontestacja.com i Unprofessional.com, i Martin Lechowicz.com i piosenki i wszystko, to w, jeżeli nie, no nie wszystko, ale gruba większość tego to jest właśnie... Wesołość sama, no nic tylko wesołość. Ja się czasami sam na siebie denerwuję, że za wesoły jestem, bo potem ludzie ze mną gadać nie chcą. Niektórzy poważni, nudziarze, no w sumie też. No, ale nie, tak sobie staje myślę, a w dupie mam, niech nie gadają. Ja myślę, że tych ludzi, którzy są weseli i luźne podchodzą jest więcej, a na jakich nie jest więcej, to i tak chyba warto się skupić na, na nich i tak i z nimi gadać. Niech oni wpływają na rzeczywistość jakoś. Jakoś? Dobra, dobra, Dobra, odbieramy ludzi. Ludzie, wow, cztery osoby dzwonią. To najpierw Dawid. Może będzie działać. Cześć, Dawid. No, cześć, cześć. Hej, no. I komentarzyk jakiś, czy nie? Yy, no tak, tak, tak. Mhm. Chciałem tutaj yy, do przedmówczyni najpierw yy, mojej no. powiedzieć takie takie, takie słowa, yy, bo mówiła, że nikt się nie boi śmierci. Yy, no tak. Moi, mówiąc, moim tak. zdaniem... Moim zdaniem jest to, jest to całkiem inaczej, bo bałem się śmierci, nie powiem, tak oczywiście. Czy ona wie, że... że wszyscy się boją śmierci, każdy się boi Tak, śmierci. tak, tak, no. tak, ja wiem, ja wiem, ale dążę tu do tego, że w tej chwili już się nie boję. Nie boję się śmierci dlatego, że do, kiedy ona ona spojrzała mi w twarz, zrozumiałem, że to nie jest nic strasznego. Mm. To opowiadę, jak to było, to jest dobra historia. To znaczy, to jest dobra historia. Także rzeczywiście to, to, to nie umierałem, tylko to było takie wrażenie związane z chorobą nerwica i to było takie ogromne, nieodparte wrażenie, że człowiek już odchodzi. No i wtedy zdałem sobie sprawę, że to, to, to, to nie jest nic strasznego, że po prostu to nie jest strach przed śmiercią, tylko chęć życia. Po prostu tak każdy chce żyć, że boi się odchodzić. Aha, a, a, to, a to, co jest po drugiej stronie, tak bardzo nas, nas chyba nie przeraża. Może, wiesz, co każdy, ja każdy, nie każdy, każdy, każdy wie, że, że po tamtej stronie raczej jest lepiej i, i, i no bo już chyba gorzej być tak? niż to... Może być. No. O, no może być. No ja, ja nie wiem skąd ten taki z optymizm znikąd wzięty, że po drugiej stronie musi być lepiej. Dlaczego musi być lepiej? Może nie być. Czemu musi? Nie wiem. Skąd to ludzie biorą, że musi być lepiej? No, tak jak już powiedziałem, no nie może być gorzej. Może być gorzej, wiadomo, że, że może być gorzej. Już bywało gorzej dużo. Więc co ty tam, nie wiem. Nie, no ale nie wiem, ludzie no. są raczej optymistycznie nastawieni. Może to i dobrze, bo, bo chyba nie dałoby się żyć, jakby się ciągle przerażali, nie? Ale z drugiej strony mhm. mogą coś przegapić ważnego w życiu przez ten optymizm, i, i na przykład potem się okaże, że się pomylili i będzie za późno. Nie? Coś takiego. No tak, tak. I jeszcze tu chciałem, że tak nawiązuję, na nawiązuję do przedmówców, chciałem nawiązać do Pana, który był przede mną, no, no. który stwierdził, że ludzie czytają Biblię. Nie wiem, wywołało we mnie to tak bardzo szane uczucie, dlatego że nie wiem, czy, czy ten Pan wierzy w to tak naprawdę, że ludzie czytają tą Biblię, bo dla mnie takie stwierdzenie jest nie, przynajmniej chyba coś, mniej, nieprawdziwe. Nie, nie sądzę, y żeby tak myślał, że ludzie czytają. Chyba chodzi o mu o to, że już ci, którzy czytają, to coś tam, coś tam. A co my tak na pan przeszliśmy i pani teraz nagle? Bo y się nagle y zorientowałem, no, że tu no pan, tak, pani? Y No bo kultura osobista wymaga tego, że przed przedstawieniem i dla osoby starszej y y powinniśmy się zwracać per pan. Y no, y więc, nie więc... Niech będzie. Ja nie lubię tego. Y właśnie. Jestem tutaj bardzo, bardzo dużo młodszy od, od, od rozmówców, więc, e, A, no więc niech, jest to, pan czytanie. Ale to przynajmniej do mnie nie mów pan, bo, bo ja się czuję z tym strasznie źle. Zresztą ja że to dobrze. jest jeden z powodów, dla których Polacy nie mogą do siebie jak do ludzi gadać, bo obowiązują ich ciągle te formy strasznie napuszone. Pan, że pan, jak pan Bóg w ogóle. Ja bym no tak, że naprawdę tak, tak, było tak. dużo luźniej, by się żyło, gdyby w języku polskim nie było formy pan, tylko wszyscy by mówili ty. I by było od razu mniejszy dystans to by wszystkim na dobre poszło. No tak, tak. No, tak, no ale, ale forma grzecznościowa może pozostać. Mi to nie przeszkadza w ogóle. Ale dystans e... robi. No tak, no, no ale, ale wtedy już totalnie nie byłoby szacunku ludzi młodszych do starszych. Ale co ty, no patrz, no nie wiem, w Anglii jest... Nie ma tej formy, pan w ogóle. I co? Nie ma szacunku i nigdy nie ale, był. Ale, ale tam są inni ludzie. Tam są inni ludzie. Zauważ, czy, czy jest nie, takie nie, nie, nie. hamstwo i pospólstwo jak tutaj? Nie, jest tak samo. U młodych. Młodzi, młodzi to jest no bydło straszne. Tak, tak, ale, ale nie aż takie. Nie widzi. Nie tak znaczy ja samo bydło jest. Bydło jest straszne tam wagi. W, w tych młodych, bo normalni ludzie, tacy pracujący coś tam, to, to bardzo fajni. Ale ta młodzież sama taka, to jest tragedia. Zupełnie. To jest szok mhm. w ogóle. Tak samo jak co? Znaczy, mi, mi, ja miałem, ja miałem inny obraz Anglii czy, czy Niemiec. Przede no bo dobry tak, masz, bo jak myślisz o Anglii, to nie myślisz o, o nastolatkach, nie? Tylko no. raczej o całości. To wtedy tak? No tak, tak, tak. No, no. I, i może tutaj wrócimy, wrócimy do, do tematu rozmów. Czego się boję? No i tu chciałem przeprosić za mój ordynarny język, ale boję się debili i tępych kretynów. <laughs> którzy właśnie, właśnie, właśnie wyrastają. Właśnie mniej więcej są w moim wieku, może trochę młodsi. No. I, I jak sobie pomyślę, że oni w przyszłości mają rządzić naszym krajem, to, to już w tej chwili się boję. Mi się bo, słabo robi, jak pomyślę. Bo to będzie dopiero wielka tragedia. I, i, I żałoby będziemy mieć nie dwa razy w roku, tylko 40 razy w roku. Także no. Czego się jeszcze boję? Horrorów. Horrorów. Właśnie horrorów się nie boję. Nie Nikt boję się, się nie się. boi horror. Nikt się już Frediego Krugera nie boi. Co za znieczulica? Nie, powiem, powiem ci tak, że są horrory, które mnie przerażają. No. Po których w wieku 21 lat bałem się wstać z łóżka. Powrót do piekieł, bodajże tytuł Uy. nosił. O. Ringi też. Ringi? Mnie trochę zadać, ale to w młodszym wieku. No. Ale... No, mnie już przestały przerażać takie sytuacje, dlatego że miałem do czynienia w rzeczywistości z, z sytuacjami, które, które widzimy na filmach. Także e, dla mnie to no, była już prawie codzienność, e, takie nawiedzenia. Ja mieszkam w bardzo małej wsi, a w dodatku jeszcze na takim ranczu, jestem otoczony lasami i polami. E, mam bardzo duży poniemiecki dom i no stety czy niestety jest opętany. I, i miałem takie sytuacje znawiedzone. Może chcą sprzedać, no. bo ja sobie ja zaplanowałem, że jak kiedyś kupię dom nawiedzony tak na maksa, bo będzie strasznie tani. Przy czym? Kupię i wyrzucam wszystkie demony i będę... 40 cenić. milionów złotych. To nawiedzony za 40 milionów, za 40 tysięcy <głos> mogę kupić. <To głos> za mało jest nawiedzony. Przepraszam, 4 miliony. 4 miliony no, złotych, sorry, 4 miliony lepiej. złotych. Spada cena. Na moja działka, także... <głos> Także jak chcesz, y, możesz... Dobra, możesz. ale czym się to objawia, że jest nawiedzony dom? Czym się to objawia? Na przykład w wieku wieku ośmiu lat. I, I tu nie można też negować tego, że no, albo ci się wydawało, albo coś. Widziałem to razem z moim bratem bliźniakiem, z którym chodziłem do klasy okay. i też jest twoim fanem, tutaj tak dodam. <laughs> Dzięki niemu trafiłem trafiłem na twoje audycje, także tu dla niego mm. też pozdrowienia. I miałem, miałem, miałem w szkole na dwie zmiany. Także jak już w zimę wracałem do domu na drugą zmianę, to już było tak ciemno jak w tej chwili. Mm -hmm. I, I przez drzwi od starego PKS-u, przez szybę, zobaczyłem ducha Mnicha. I, i przy otwieraniu no. drzwi zobaczyłem ogromne, ogromnie jasne światło, które, które nie radziło mnie ku, ku mojemu zdziwieniu. I trzask, trzask zamykanych drzwi zgasił to światło. I, Ducha już mnicha? Także tego nie było, no, także y, byłem nawiedzany w łóżku, ktoś przychodził, wstawał za mną, także miałem dużo takich sytuacji. Jakoś niespecjalnie się bałem. Ale o, skąd wiedziałeś, że to mnich? Bo widziałem go. Znaczy tak wyglądał, tak? Jakim tak, Z tak, fran franciszkaninem. był. No, shareholder na czacie mówił, to nie mnich, tylko dres w kapturze był. No nie był dres. Nie był dres, bo rozróżniam dresa od, od Nicha. No to nie był. No. No no. I jeszcze czego się boję. Boję się pracodawców. W tej chwili jestem na etapie poszukiwania Czyli pracy. i pracodawców. No <laughs> Jakie I, i każda, każda oferta pracy, każdy pracodawca wystawia wystawia mm, ogłoszenie, no. y, w którym jest napisane minimum 3 lata doświadczenia, albo y, wykształcenie średnie, wyższe, albo jeszcze coś tam, także y, ci, młodzi ludzie, no. ci młodzi ludzie, ci młodzi ludzie nie mają już możliwości, żeby się wybić po prostu. Mają, bo... bo to nie ma takich ludzi, których oni szukają, więc biorą następnych kolejności, czyli takich zwykłych, jak ty na przykład, no bo kogoś muszą przecież mieć do pracy, nie? No tak, kogoś muszą mieć, ale ale, ale... A młodzi ludzie, raczej... jak się chcą wybić, to niech zakładają własne interesy, a nie szukają, żeby ktoś im coś dał. Pracę, no tak, tylko, tylko żeby mieć swój własny interes, trzeba najpierw go niego zainwestować, a żeby w niego nie nie zainwestować. Nie trzeba. trzeba, ja nie to, się... no ja robię, nie? Można czegoś mniejszego zacząć zawsze, no nie trzeba od razu, wiesz, jakieś fabryki zakładać, są rzeczy, które jak usługi, gdzie, które nie wymagają dużych nakładów, tylko wymagają nastawienia umysłu innego. Nie każdy może być przedsiębiorcą, wiadomo, nie? ale jest ich o wiele za mało wśród młodych ludzi, nowych przedsiębiorców niż mogłoby być, bo ludziom to nawet no, ale, do głowy ale, nie przyjdzie, że ale do czego się tu sprowadza, dlaczego tak jest? Tu trzeba się zastanowić. Bo ich nikt nie uczy, jest... nikim nie powie, że weź spróbuj sam. Nie szukaj tak, pracy, to, szukaj to, to klientów. To jest jedna sprawa. A, a, a, a, a po drugie chodzi o to, że to co mówiłem, czego się boję. Tych debili właśnie, którzy, którzy nic nie potrafią już zrobić. I zawodówki są już tak zapełnione. I wszyscy się pchają albo do technikum ekonomicznego, albo do handlowego. Boić? A nie idą. I, i, i, I później nie ma kto co robić no to znaczy, że boisz się, że jak będziesz już miał własną firmę to nie będziesz miał kogo zatrudnić I nie, nie, nie, nie, nie chodzi o to chodzi o to, że po prostu ci ludzie, którzy w tej chwili się edukują, rozwijają no. nie mają po prostu żadnych ambicji aspiracji do, no, ale do, do życia ale to jest ich problem, nie? to, to co ale tu to się bać? Nie, to jest nasz problem, nie jest nasz problem. Słuchaj, jak już będziesz miał dlaczego to ma być mój problem, że ktoś jest, jest głupi? no no tak, ale, ale weź, spójrz na to w taki sposób, że jeśli, jeśli będziesz na emeryturze, to kto będzie na ciebie robił? Story, <głos> będzie... ci, już nie będzie żadnych emerytur Za 10 A. lat już nie A. będzie z czego płacić. No, no, I tak o tym mówisz, ale jeśli, jeśli będziesz starszy, o wiele starszy i, i to żyjesz No czekaj, tego, bo to, jak... to nie o to chodzi. Chodzi o to, że z matematyki wynika, że za 10 lat nie będzie z czego płacić emerytur. Będą trzy razy niższe. Będzie no się tak, dostawał 300 zł, więc nie ma to żadnego znaczenia już, czy tam są głupi, nie głupi. Nie ma pieniędzy i nie będzie. Ale z czego to się bierze? Z tego, że ludzie no coś, niby że... zarabiają coraz więcej, ale tak naprawdę to jest nieprawda, bo ludzie pracują albo na czarno, albo siedzą w domu, bo nie mają gdzie się zatrudnić. No to wynika z wielu rzeczy i głównie z zaniedbań przeszłości, ale o tym to jest na Konga gadamy często, skąd się to bierze i Gwiazdowskiego warto poczytać Roberta, który też o tym mówi, skąd się to bierze, dlaczego. Rybińskiego profesora polecam posłuchać, i on wyjaśni, skąd się to bierze. No ale, no, ale to, to, naprawdę... Naprawdę nie, to naprawdę nie jest moja sprawa. To nie jest. Yy... Nie, dalej nie, nie rozumiem dlaczego to się powinno tego bać, że to są debile, co to jest. Znaczy nie bać, bo nie w sensie, że bać. No. Bać Mówiłem o, o tym, co oni będą robić z naszym krajem później i jak, jak już e, e, nie będzie komu dojść do władzy, to będą tacy ludzie typu niedo, niedoedukowany leper albo coś, coś w tym stylu. No. E, no, także to nie wiem co zrobią i to jest.. Nie moja sprawa, nie? I twoja Co też nie. Ty rób dobrze ty swoje. Problem. To jest nie, nasz problem. Nie, a gdzie tam? Czemu? W ostateczności wyjedziesz do fajnej do Niemiec nie i będzie ci tam fajnie w Monachium się ja, żyło. Nie już. o to chodzi, bo tu jest nasza ojczyzna i takie wartości jak powinno ja. być przekazywane i No i to z, zrobisz zrobisz tę naszą ojczyznę w Niemczech, no. no możesz albo tutaj być biedny, albo ja, no, tam no, być. Jak, jak, jak tak wchodzimy już w tematy w tematy kolonializowania, to nie wiem <laughs> czy spojrzałeś na mapę kolonii polskich. Czego? W sensie, gdzie jest najwięcej Polaków? Gdzie? W Chicago. Takim krajem, takim krajem na pewno nie jest Polska. Nie, jest Polska, ale potem zaraz jest Chicago, chyba. Nie, nie, nie. W Polsce nie jest. Nie ma najwięcej Polaków. Tu, tu... ewidentnie widać na mapie, to jest bodajże Argentyna. Ile? W którym... nie, nie mam tu podanych liczb, ale. Tam jest nawet stworzone święto, uchwalone święto Dzień Polaka. Także... A ty te informacje masz. Ile jest ich? Nie wiem, nie wiem. Nie mam podane tu w liczbach. Mam no podane nie kolorystycznie, wiem. także... Nie, nie patrz na kolory, bo potem się stąd biorą problemy, że, że nie ma na emerytury, bo zamiast patrzeć na liczby, to patrzysz sobie na kolory. Nie, nie ma, <laughs> poważnie nie ma. Jest dużo za granicą Polaków faktycznie, ale nie ma nigdzie więcej niż Polsy, już bez przesady. No, ale zawsze jest gdzie jechać, także spokojnie, poza tym ty się myśl o sobie, a nie o jakichś wirtualnych ten, no, pojęciach typu nasza ojczyzna, że my wspólnie, coś emerytury, nie będzie emerytur, nie ma wspólnego, jest twoja praca, twoje pieniądze, twój dom i ci ktoś najwyżej zabiera coś albo ci czasem coś daje, rzadko, więc po prostu pomyśl o sobie najpierw. Tutaj nie mogę się z tobą zgodzić, naprawdę, bo no nie ci, ludzie, którzy, ci ludzie, którzy oddawali za naszą ojczyznę życie... A co to jest nasza te... ojczyzna, że zapytam? Co, o co to o co jest co chodzi? Polska? To Czyli... jest Polska, którą Co powinniśmy... to jest Polska? Polska jest to teren, na którym mieszkają... No właśnie, no, Polska. No, no I problem, I no. już sprawiłeś zakłopotanie. Ja ci pokazuje, że mówisz o rzeczach, których się nie da w ogóle zdefiniować i poruszasz się w takim obszarze niejasnym bardzo, że no nie można się jakoś przywiązywać do abstrakcyjnych terminów, których się nie da zdefiniować nawet dobrze. No, no tak, ale... ale... Nasi przodkowie walczyli o tą ziemię, więc dlaczego my mamy ją opuszczać. Czeka, ale kto to. Jacy nasi przodkowie i o jaką ziemię? Przecież granice były inne, inni byli ludzie. Polacy to byli i Żydzi, i ruscy tutaj, i ludzie z zachodu też byli. Po samym języku widać jaka to jest mieszanka. To nie można aż tak się trzymać tego, jakby to była jakaś ciągłość, bo nie ma takiej ciągłości. O, Zaz, czyli czyli więc jesteś czy bardziej do tego. globalnym człowiekiem, który traktuje Ziemię jako naszą ojczyznę, tak? Ja nie traktuję czegoś <coughs> jak naszą ojczyznę, bo zależy, im bardziej się cofam, tym bardziej y, odkrywam, że jestem kim innym. Znaczy, jak się cofnę kawałek dalej, to się dowiem, że jestem krakowianinem. Jak się dalej cofnę, to, że Polakiem. Cofam się jeszcze dalej i jestem Tatarem pochodzenia tatarskiego. Jeszcze się cofnę, to pochodzę od Noego w ogóle, albo z jeszcze jakiegoś innego kraju, który kiedyś był, a potem przestał być. I mówiłem, i moi przodkowie mówili innym językiem niż polski, a przed nimi i jeszcze innym, więc to spokojnie z tym, no trzeba mieć trochę dystans. Tak naprawdę jesteśmy ludźmi przede wszystkim, a dopiero później jesteśmy Krakowianami, Polakami, Litwinami, kimś tam. No, więc mówię, żeby się tak znowu tego kurczowo nie trzymać, zdawać sobie sprawę z pochodzenia, ale prawdę, znaczy zgodnie z rzeczywistością, zdawać sobie sprawę Aha. z tego. Polska nie istniała od zawsze i nie zawsze będzie. I nie w się będą zmieniać, języki i wszystko. Więc no... No nie ukrywam, masz bardzo ciekawe zdanie o tym i, i, i pewnie to będzie powodem do niejednej <śmiech> chwili przemyślenia. <śmiech> I kłótni, kłótni. Nie zapominajmy o kłótniach, które się zdarzają często i powinny nawet. Znaczy ja, ja jestem raczej człowiekiem bezproblemowym i, i za wszelką cenę unikam kłótni. Raczej, raczej rzadko, bardzo rzadko mi się zdarzają. E, no to co to ma być? To poważ trochę o poglądy swoje. Nie warto. Znaczy, żeby... walczyć. Ja mogę walczyć, ale, ale w sposób taki delikatny wyrażać swoje swoje zdanie, bo myślę, że takie kłócenie się, takie dosłowne. Nie, nie, nie na przykład jak w tej chwili my wymieniamy swoje zdanie, tylko kłócenie A. się, już takie. Takie, takie dosadne. Niczego tutaj nie zdziała. Bo, bo nigdy, A nie, no masz rację. Niekonstruktywne. Nigdy, w sensie. Nikt nie dojdzie do porozumienia. Tak, zobacz zobacz na, na, na obrady Sejmu. Tam się kłócą i, <śmiech> i co mamy? No i nic nie mamy. Ale no. to bo to w Polsce, no, w Polsce, w innych miejscach się kłócą i dochodzą do wspólnych jakichś rozwiązań, no tak, no, no. do nowych. Tam. Nie, no to chodzi o to, żeby rozmawiać, właśnie po to między innymi ten program jest, żeby mieć różne zdania, konfrontować je ze sobą i zmieniać zdanie albo. Nowe wnioski odkrywać. Dobra, okej, okay. to była fajna w każdym no, razie, zmy, ale wierze, muszę się rozgadować. To na razie, cześć. Dobra, to był Dawid, a ja się rozgaduję i to w ogóle na inne tematy niż miało być. To są nocne odwyków, wróćmy do rzeczy i kończymy powoli za. No, do szóstej, do, do jakiejś szóstej, do pierwszej. I na czacie Alik hmm, powiada, nie ćpaj, dobrze, nie będę. Zobacz, teraz dzwoni Mira, może teraz będzie działać ten mikrofon i wszystko i będzie ustawione. Jest? Powiadaj, nie dobrze, nie Znowu echo słychać, Nie, trochę trudniej. Halo? Halo, Martin? O, hej, witamy, witamy, cześć. Halo, słychać? słychać. Echo trochę było, ale słychać. Martin, słyszysz mnie? No ja słyszę, tylko trzeba mnie słuchać w Skype'ie, bo potem, bo jest opóźnienie na stronie. Halo? Martin? No ja słyszę. <laughs> Mamy, Mart... pro... Mamy no ja problem słyszę. z połączeniem trochę. Mamy no. ma problem z połączeniem. Tak, no, trochę... Bo ja... Jak ja mówię, to o ciebie nie słyszę. No wiem, coś, się, coś tam jest źle ustawione w Skype'ie. Weź coś tam, popraw, bo, bo się nie da za bardzo gadać, bo nie słyszymy się nawzajem. Także spróbuj zadzwonić na echo, tam jest taki numer i zobaczyć, czy działa, bo teraz będzie trudno. Dobra, to ja się rozłączam i spróbuję naprawić jeszcze to, to, może później pogadamy, bo niestety tak się nie da. Plipa. Skandynawna, czacie i nic nie słychać. No mówi niestety, nic nie słychać. Tu brzoza za Tata woła, pojadła Lark. Nie, to nie był tata mój. A swoją drogą się zastanawiam, czy on słucha tego. Nie, chyba nie słucha, tylko śpi, bo wstaje rano i pracuje, a ja mam pracę na... teraz. Późną, wieczorną. Mam tryb życia nosny. Cześć, Marek, jeszcze raz. O, witam cię. No. Udało mi się to po raz drugi. To jeszcze tak no, no. za tym... Y Słuchaczem, o którym mówił przed chwilą, stwierdziłem, że sobie sprawdzę statystyki. W Argentynie jest 450 tysięcy Polaków. No. Tak, z 2007 roku. No. Czyli... A najwięcej Polaków jest w Stanach Zjednoczonych. No mówię, w 10,5 10 miliona. No. W jest niecałe 40 milionów, więc to różnica jednak duża. Więc nie ma co patrzeć na kolory, tylko na liczby. No, to Jak tak mówię. właśnie odnośnie liczby. I słusznie. I słusznie. Dobra. No, yy, yy, no widzisz, tak, aha, odnośnie bania się mówimy dziś, Bania tak, jeszcze tak, o bani. Bo ja bym chciał jeszcze rozróżnić dwie rzeczy, bo yy, można, się czegoś można się czegoś przestraszyć można jednorazowo, a niekoniecznie się tego bać. Na przykład takiego czegoś na przykład. Ciebie nie. Można. Nie. Nie? Nie, ciebie nie. Nie, do ciebie. nie mnie, tylko to był śmiech taki. Aha, nie... Teraz się widzę dopiero dobra. dobra. A takiego? Przestraszyło to kogoś? Zawieszasz się. Dobra, nieważne, no więc dobra. <głosy> e, bo na przykład my się dzisiaj wystraszyliśmy, prawda? E, idziemy sobie, wiesz jak wygląda nasz osiedl, bo szedłeś przez nie? Tak. Idziemy sobie z góry, tak jak wy wtedy szliście na ten tramwaj, idziemy sobie z góry, a tutaj ulicą biegnie Lis. Lis biegnie w środku Krakowa? Dokładnie! A nie, bo wy przy, lasie, przy lesie mieszkacie, tak? No tak, i wie, się wiesz, zatrzymaliśmy i ja się tylko tak, z, tak obserwowałem, ulicy? go żebym się lis na Martę nie rzucił. Lis? Na lis. martę by się rzucił? Po co jest Marta lisowi potrzebna? Wiesz, to nie wiem, ale pierwszy jest taki odruch, że nie, to jest dzikie zwierzę i nie wiadomo jak zareaguje, prawda? To masz lis? Lis, normalny lis zwierzątko. A, zwierzątko lis, dobrze. I nie, nie, Tomasz Lis. Ja myślałem, że Lis. No. Nie, właśnie się tak. Nie, stwierdziliśmy, że trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Czy czegoś się boimy? Tak, czy Lisa się... i to Tomasza Lisa. No to na pewno, ale nie. Czy się no. czegoś boimy tak na stałe, prawda? Jest taki strach, czy się po prostu czegoś wystraszymy? Jedna raza, no to bo, bo prawda. Mamy nie, mnóstwo... ja, ja mówię, że boimy się, bo trudno, żeby się ktoś wystraszył sądu ostatecznego i zaraz potem, o, już mi ulżyło. Już się nie boję. No nie wiem, czy jest sens tak naprawdę wierząc w się sądu ostatecznego. No Ale co, co to tak zakłada, że każdy coś wierzy? No nie musi wierzyć przecież, nie? Od no razu, tak, no, no ale my jesteśmy chrześcijanami. No to dlaczego mamy rozmawiać inaczej? Że bo szkoda? wy jesteście. Tu Wiesz, że tu ludzie są, a każdy jest inny. To nie ja ma, że powiedziałem, my. Powiedziałem my, mówiąc a ciebie wy? i mnie w tym momencie. A, my? a ja, my? To ja nie mówię, czy ja się boję. Słucham, co ludzie a. mówią. A boisz się? Czego? Sądu? Sądy. Nie, nie, nie, już no nie. Właśnie, Ale się bałem, ja mówię, więc rozumiem ludzi. No nie, ja też rozumiem ludzi, którzy się boją, bo nie mają pewności, co się z nimi no. stanie. No, no, Właśnie, no ale. No, no, to nie szum, tylko mów. O. Teraz lepiej? Połączenie ci zerwało na chwilę, o już jesteś, porotę. No, nie, bardzo lubimy oglądać różnego rodzaju horrory zwłaszcza te dobre, więc oglądaliśmy ich. Nie ma już dobrych, i. były dawniej, teraz nie ma. Jason teraz... był, Freddy Krueger był, co jeszcze trzeciej. No, no tak, ale to były inne horrory. To był inny klimat. Teraz się inaczej ludzi straszy. Prawda? Teraz się już A. nie boją, to już... Się nie Mar Marta nie mówi, żebym tu opowiedział, jak yy, została tak. zakaz oglądania horrorów ode mnie. No to dawaj, opadaj. Bo oglądaliśmy taki horror, który się nazywał The Attic, czy Strych. Nie wiem, no. czy oglądałeś? No chyba widziałem kiedyś, ale już nie pamiętam. I Marta po tym filmie obudziła się w nocy, cała roztrzęsiona, oblana potem i nie wiem, co się tam działo, w każdym razie po tym horrorze to było tak, więc powiedziałem, Marta, słuchaj, 3 miesiące nie oglądasz żadnych horrorów, tak przynajmniej. No, no i rzeczywiście nie oglądała. No i to wyszło jej na dobre? No wyszło i na dobre, teraz już trochę z większym dystansem ogląda horory. Więc... No właśnie, bo rozwiązanie niebania się jest często takie, że trzeba człowieka skonfrontować ze strachem. I co się śmieszczyło? Skon... No bo fajnie... Skonfrontować człowieka ze, ze, ze strachem i przestanie się bać. Nie? Znaczy z... zacznie panować przynajmniej nad tym strachem. Wybieramy się do kina w środę na... Ostatni egzorcyzm. Potrafi no, wcinałem. no to właśnie, to mówię, że może źle zrobiłeś, że zabroniłeś jej oglądać przez trzy miesiące. Może trzeba było jej kazać, dobra, to oglądasz jeszcze trzy następne. Nie, jeszcze to... pięć części Krugera, aż się Ale nie, bo to. Laleczkę czaki potem Co? jeszcze. Ale takie jest Laleczka czaki cztery. No to już głupia, jest. Laleczka <laughs> czaki i kontra Freddy Krueger. Freddy Krueger kontra Jason kontra Predator. I tak no i dalej. Daj, daj spokój. Freddy kontra Jason to było już takie, już lekko. To debilizm był już zupełny, to nie. Nie, najgorszy był w, y, Jason X. Jason <laughs> X? Nie przypominaj mi tego, to był chyba najgorszy film. Nie, trzeci w kolejności najgorszy, jaki widziałem w życiu, chyba. No, ale tak czy inaczej przerwało ci połączenie, bo mi tu czerwona ramka wyszła i niestety cię rozłączam. Niestety. Dobranoc, bo cię rozłą rozłączacie, coś jest nie tak z połączeniem chyba, że to mnie rozłącza, ja sobie sprawdzę czy jest dobrze dobrze, laleczka czaki kontratakuje, laleczka czaki, nowa nadzieja jak laleczka czaki, powrót laleczki czaki, dobra mniejsza z tymi głupotami, ja wam przeczytam fragment no, dla tych, którzy nie znają z Biblii, bo o tym gadaliśmy m.in. Tutaj przepraszam, bo miało być wesoło na koniec, ale zaraz będzie potem wesoło. Potem jak już przeczytam i wszyscy się przestraszą, co się jeszcze nie boją. No więc są dostateczne według Biblii. Wygląda tak. To jest taki końcowy fragment, krótki dosyć fragment jest i no jak ktoś nie zna, to niech powie teraz, czy go to straszy, czy go to nie straszy i co o tym myśli. Tak opisuje to yy, święty Jan, apostoł Jan, który miał widzenie, jakieś wizje miał i widział, jak to będzie na końcu. I opisał to tak. Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i otwarto księgi. Księgi. I inną księgę otwartą. Na przykład Tom, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, w tych tu księgach, według ich czynów. Sąd. I może wydało zmarłych, co w nim byli, i śmierć i otchłań wydały zmarłych, co w nich byli. I każdy został osądzony, według swoich czynów, według tej właśnie, według czynów, według tych ksiąg. A śmierć odchłań, a śmierć i otchłań wrzucono do jeziora ognia. Pff, to jest śmierć druga jezioro ognia jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w Księdze Życia, tej, tutaj, tej na boku, został wrzucony do Jeziora Ognia. I tak wygląda opis Sądu Ostatecznego, że otwarli księgi, księgi, księgi i osądzoli, osądzili wszystkich według swoich czynów i potem otwarto jeszcze księgę, numer boczną księgę, księgę jakąś dodatkową pod tytułem Księga Życia i jak ktoś nie był w niej zapisany, w Księdze Życia, to, to jak przeszedł nawet przez ten sąd, to i tak został wrzucony do Jeziora Ognia. Tak jest napisane. Jeżeli się ktoś nie znalazł zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do Jeziora Ognia. No, więc najpierw jest fajny taki sąd, który jest bardzo rzetelny, na to wychodzi, na podstawie tego, co zrobiłeś, nie zrobiłeś, byłeś uprzejmy dla babci, przeprowadziłeś staruszkę przez niej i tak dalej. Po czym yy, sprawdzają, czy, a właściwie to tak na marginesie, a jest pan na Księdze Życia? Nie no i po prostu, o nie ma. No to jebud do tego jeziora ognia. No, I tak więcej wygląda sąd, co jest dosyć przerażające. Bo Wychodzi na to, że właśnie zgodnie zresztą z całością Biblii, że jeżeli ktoś nawet robił choćby nie wiem ile dobrych rzeczy, uczynków i tak dalej, to najwyraźniej i tak przez ten sąd zostanie skazany na to jezioro ognia. Czymkolwiek to jest. Śmierć druga, tak jest napisane. Yy, jedynym Warunkiem jest być zapisanym w Księdze Życia. To jest jedyna opcja, żeby w ogóle nie być w, tej, w tym jeziorze ognia. I to cholera jest przerażający, czy nie jest? Bo się możecie teraz zastanowić nad tym. Przeraża Was to, nie przeraża? Co wy sobie o tym myślicie? Jeżeli to jest prawda, co Biblia mówi, no to. to, to, to... Przyinterpretujcie, proszę bardzo, jak co tam kto chce. No, więc ja tylko czytam. Ja tylko cytuję, mnie tu nie ma, ja tylko czytam tą Biblię. I nie napisałem, że do mnie nie mieć pretensji. Ja nie zwracam odszkodowania za to, że ktoś po śmierci trafi do Jeziora Ognia. Ja jestem zwykły Martinechowicz i ja tu tylko gadam. No, A jakby co, to ja mówiłem co mówi Biblia, więc też proszę nie czepiać. No, więc Don Kamila na czasie mówi, aż strz strzach się bać, mówi. Acaanark mówi, ja jestem księdze życia. Grzeź mówi, mnie tam raczej nie ma. U, przesrane masz, Grzeź, no sorry. Spokojnie to remisuje białymi, natomiast zwycięstwa nie dostrzegam, powiada by liter ale to chyba o czym innym zwykle mówi. Tomcio przyszedł i mówi, może stresić w dwóch zdaniach, co było, bo dopiero wpadłem. No to dobrze bardzo, ktoś odważny niech mu streści teraz, co się działo przez dwie godziny w dwóch zdaniach. Nie wiem, jak to zrobić. Dzwoni Tomasz. co masz? jeszcze nie dzwonił, to no. go odbieram. Cześć. No, cześć. W nocy. E, e, co ja mam mówić w ogóle? Nie wiem, ale chyba będziesz ostatni, bo ja idę spać. Albo zobaczę tego Frediego Krugera, bo mnie wzięła chętka w ogóle na niego. Aha, no jeżeli chodzi o Freddy'ego Krugera, to kiedyś oglądałem jakieś te starsze Freddy Krugery i faktycznie to te, jakoś te. było się czego bać. Było. A Laleczkę Chucky spodobno e, taki od takich No jeden. E, tak. Do momentu Laleczka kiedy Chuck wyszła taka część, gdzie chyba właśnie Laleczkę Chucky 4. No to Zda już, już druga była głupia podobno. Nie wiem, ale on tam kiedyś miał taką. taka wersja była, że czakim miał już rodzinę. <grymy> Laleczka rodzinę miała? Czy znaczy co? No, dwie były. Miał, miał syna, o. który się nazywał jakoś głównomordy, czy coś takiego. Nie wiem, <grymy> naprawdę <grymy> weź sobie obejrzyj, bo to już jest taki wiesz, trochę bardziej cyrk niż horror. Wiesz, nie, no właśnie. Rodzina e. Czaków tutaj. No. Czekaj, co ja tu jeszcze mogę powiedzieć? No a propos tego, co przeczytałeś z Biblii, no no to naszła mnie taka refleksja, że strasznie dużo ludzi musiało tam siedzieć przed tym sądem. No, wszyscy umarli, pisał. No no, no, no, no po prostu nie wiem dlaczego, ale bardziej zamiast strachu pojawiła się u mnie taka refleksja, że strasznie duży tłum tam musi stać. <laughs> to ze strachu masz takie refleksje, no. No nie wiem, możliwe, wiesz co? No. Ja ostatnio miałem taką sytuację, że na tego mojego kumpla takiego dobrego chowałem. No Chowałeś go? I co? No nie, no, tak się zdarzyło, że A no na wiesz, pogrzebie no, byłeś, tak? No, miał wypadek, no i trzeba wow. było gościa pochować. No, wow. No. No i tak trochę, no jestem... No nie wiem, no mam tak tą śmierć powiedzmy cały czas przed oczami, coś w tym stylu, no i jakoś tak się tego nie bałem specjalnie, wiesz? Mm. No, ale nie zastanawiacie, co się z nim zdzieje teraz? Gdzie on jest? Co się w ogóle e, Jak jest? mnie nie zastanawiało, to bym w ogóle się do Biblii nie zwrócił i bym nie słuchał tego odwyku. A, czyli jednak się człowiek myśli o tym. No myśli, myśli. Dobrze. No nie za wszystkich, no ale mi się wydaje, że myśli. To dobrze, że myślałem, że jestem wariatem, bo że ja sam myślę, a nie, nie. jaka śmierć, co to mnie to obchodzi w ogóle? Ja nie tutejszy, panie. No. Wiesz co, ja miałem taki okres, że w ogóle w nic nie wierzyłem i szczerze mówiąc to jest coś takiego, że no nie wiem, nie obchodzi cię, co będzie właściwie po tej śmierci. No znikniesz i tyle, no, nie będzie żadnego sądu, masz to po prostu gdzieś. No, to jest jedna z opcji, no. No nie wiem, no tak mogę powiedzieć z punktu widzenia ateisty, właściwie to jest coś takiego, wiesz, też um, ta zasada tłumu. No moi znajomi o tym nie mówią, no to dlaczego ja mam się tym przejmować? No. To ciekawe, czy wystarczy tylko, żeby znajomi zaczęli gadać, żeby człowiek się zaczął przejmować. To ja mogę mu, Część. nie wiem, zostać jego znajomym, i za mu zacznę powiedzieć: "Ty myślałeś o śmierci?" i on zacznie: "O, o wiesz co, przejmuje się teraz, bo nie, No, może no, czy... tak jest, to jest zaraźliwe, nie? Przecież ludzie sobie kształtują światopoglądy często na podstawie opinii innych albo telewizji. No, albo telewizji, nie szukam opinii żadnej... pana Tomasza Lisa na przykład. <laughs> No z tym lisem to jest też ta, taka fajna sytuacja właściwie, chciałem napomknąć, no. bo słuchacz, który dzwonił przede mną, mówił, że przestraszył się lisa, bo nie wiadomo, jak zareaguje. Nie? No. I to jest coś takiego, że my właśnie boimy się takich rzeczy, których nie znamy. No to ja mówiłem też, też mi się tak wydaje. No, no zobaczyłeś lisa, no bo nie wiesz właściwie, no co on może zrobić, a może jest wściekły i atakuje, nie? Może Zobaczyłeś UFO i też się tego boisz, no bo nie wiesz, co, co się z tym stanie. No, zobaczyłeś Żyda i nie wiesz, co zrobi, bo no, się, też się boisz. No, no, poważnie, tak... no, dużo ludzi. tak. No i rozprawiasz nad, nad takim sądem ostatecznym i też się tego boisz, bo nie wiesz, co tak naprawdę będzie. To no nie, sytuacja. no tu jest właśnie tyle, że tu jest opisane, co będzie i właśnie się zastanawiam, czy ten opis pomaga, czy przeszkadza na strach. Wiesz co, jest opis, ale z drugiej strony pamiętasz swoją maturę? No, no i wszyscy wiedzieli, jak to będzie wyglądało, a mimo wszystko się bali. Ja się nie bałem. To głupi egzamin był. Najpierw jeden z prostszych w życiu w ogóle, jakie miałem. No to nie wiem. Ja mogę mówić za siebie, za, za swoich znajomych. Później miałem obronę na przykład pracy magisterskiej. Wow. E, I było tak, że i tak wszyscy zdawali, a wszyscy się bali. <śmiech> ja miałem obronę pracy jakiś tam pod koniec czegoś. Co ja sobie skończyłem w ogóle z studium. No nie wiem, jak się to nazywało. I kurde, też się nie bałem. Ja nie wiem, co ja mam, że się nie boję takich rzeczy. One w ogóle nie są przerażające. Znaczy może A... dlatego, że ja zakładam, że jak mnie wyrzucą, to nic się nie stanie szczególnego. No to co? To przecież to nie koniec świata. W ogóle to nie jest... Nawet to może być pozytywne, no. Wielu ludzi, którzy wylecieli ze studiów Zostało potem bardzo po... ludźmi sukcesu, opowiem, no a bez tego by nie zostali, tylko by zostali zwykłymi jakimiś tam przeciętnymi w jakiejś firmie, kółkami zębatymi w machinie. A tak, musieli być indywidualistami. Mhm. No więc, bo ja to dlatego się nie bałem akurat studiów. No. To znaczy, no nie wiem, ja jakoś też mi... Matur był taki pierwiastek strachu, kiedy miałem tą obronę właśnie pracy magisterskiej. No. Nie wiem dlaczego, bo i tak wiedziałem, że zdam, ale no... No, to co bywa, się... no bywa też. Się pojawiło. To jednak e... jestem wariatem, bo się nie boję. No to Odwyki prowadzisz, jakieś kontestacje, coś. <grym> no Słuchaj, no, w... co będziesz robił w weekend? Odpoczywał, jak to w sobotę, zawsze. Nic nie robię w soboty No, gadałem z tobą na gadu, -gadu żebym na piwo wpadł. No to chodzi, ale ja nie mam browara ani gorzelni. To... Ja mogę przynieść, bo jest taka sytuacja, że jadę sobie do Kamila na zbiro na weekend i Aha. pewnie wieczory będą wolne. No że do miasta zamiast do mnie, co? Bo nie Spoko. będzie czas sprzątać. Nie ma problemu. No to dobra, to daj znać <laughs> potem. Away, to u Kamila będzie na zbiro właśnie Gwiazdowski, jeżeli ktoś tam jest o, no, no to w imieniu Kamila zapraszam. To powiedz, daj jakiś link jeszcze i adres na koniec, chociaż to nie związane trochę z tematem, ale jak już mówisz, to A. powiedz www.asbiro.pl Jak sobie tam przyjdą, i, no i poszukają, jak tam można się dostać. Dobra, www.asbiro.pl No to dobra, to, to ja cię... Czego się czy... jeszcze boję, mogę to, powiedzieć? To jeszcze na koniec, tak. Na koniec, dobra, ostatnio słuchałem sobie znowu kawałka Magika Plus i Minus. Słyszałeś o czymś takim? Nie, co to jest? E, Magik to był, e, no powiedzmy, wokalista, taki raper e, Kalibra, później paktofoniki. I on zrobił taki numer, że miał strasznie fajne teksty, no jednak umarł tam. Wyskoczył sobie kiedyś z własnego okna, Aha. no i się zabił. zwykle świecie... się zdarza po wyskoczeniu z okna. A słyszałeś kawałek Jestem Bogiem? Nie, ale jakoś mnie nie dziwi, że człowiek, który wyskakuje z okna, pisze podobne rzeczy. Pewnie uwierzył w to, co śpiewał zresztą. No, no pewnie tak, bo on tam, wiesz, miał... Kłopoty z dreszczem. Ja Zostawiam, czy ten, co zaśpiewał piosenkę I believe I can fly i śpiewa to po 20 razy, zamiast śpiewać to 20 razy, mógłby po prostu wziąć i wyskoczyć przez okno i pokazać, czy umie fly, czy nie umie fly. No nie wiem, ja on tam tak bardzo... mówi. I believe I can fly, so fly dammit! Stwierdził, oh, no. że umie fly. No tak. <laughs> w każdym razie, słuchaj, e... znaczy ja go szanuję za te teksty, bo to nie są takie w stylu... Że jest Bogiem. Co? Ten tekst, Te teksty, że jest Bogiem, przypomnijmy. No tak, no dobra, ale wiesz co, jakbyś tak się, tak się wsłuchał w całą jego twórczość, no to faktycznie powiedzmy była w tym jakby głębia, że on coś przeżywał, że miał jakieś tam problemy wewnętrzne. I... Ależ ja nie polemizuję, jak można, człowiek, który mówi, że jest Bogiem, jak może nie mieć problemów wewnętrznych? No. no, i o co chodzi? Znasz takie zjawisko backmasking? Nie. To jest coś takiego, że jak puścisz kawałek od tyłu, to tam A. są takie ukryte treści. Okej, okay, no. No, jest taki kawałek magika plus i minus. E, on tam nawija, nie wiem, to był chyba test na AIDS, czy nie, nie mam pojęcia o co tam, znaczy nie pamiętam po prostu o co tam chodziło. No. Kawałek nosi tytuł plus i minus. E, no, polecam, żeby przesłuchać go normalnie no. i później pisać go od tyłu. I jeżeli przeczytasz jeszcze sobie biografię magika, to jest taka sytuacja, że kurczę, naprawdę idzie się przestraszyć, wiesz? Tego wszystkiego. No. No, taka moja puenta, bo tego się ostatnio przestraszyłem. A, w tym kontekście, bo się zastanawiałem, do czego zmierza ta opowieść. Do przestraszenia się. Ale to co on śpiewał, to zdradzisz, czy nie lepiej? Od tyłu nie. Jak co od przyszedł? przodu śpiewa, że jest Bogiem, to co on może od tyłu śpiewać? Nie, nie, no dobra, no to nie ten kawałek, bo plus i minus. Ej, jestem Bogiem, który jest kawałek, bo leciał w różnych tam dyskotekach w roku 2000. Wow, no to ja wiedziałem. No i że ja nie lecę w dyskotekach z tą pchłą syfilisem i innymi glizdami. Telewizor, nie? Co, co? Pewnie już dawno wywaliłeś telewizor. Nawet. No już wywaliłem, już go nie mam od roku z hakiem. No. Ja, słuchaj, ja chciałem wyrzucić telewizor z pokoju, no ale moja mama wymieniała telewizor i dostałem jeszcze większy. <laughs> nie no, to się nie da żyć, jak się z mamą albo mieszkasz z mamą, albo nie masz telewizora, to nie da się. Nie, no chciałem wspólnie wyrzucić telewizor, ale jeszcze lubię piłkę nożną. Oprócz tego fajnie sobie obejrzeć jednak na telewizorze piłkę nożną. To internet se znajdzie. Jakby były mistrzostwa, to ja sobie oglądałem, a nie mam telewizora. Leciały ja w też... internecie. Będzie. Nie, ale ja też sobie oglądam w internecie no. wszystkie tam Ligi Mistrzów. Znaczy nie Ligi Mistrzów, tylko Premiership na przykład. No to po co ci telewizor? No bo, ja, nie wiem, no jakoś rozdzielczość większa. Z tym browarem a. jednak wole... Telewizorem, jak jest mecz, a nie przed komputerem. No, rozdzielczość, fakt. No. Zwłaszcza jak nami przyjdą, no to co? Będziemy sobie siedzieć do 17 cali i będziemy pić piwo. No to, żeż se kup wyświetlacz i rzucać rzutnikiem na ścianę, tak jak ja mam i oglądam filmy kulturalnie na całym ekranie. Właśnie teraz Fro Freddy Krueger, jak skończy audycję, będzie na mnie z takimi wielkimi hakami szedł, bo będzie na ścianie po prostu, a nie na jakimś głupim małym ekranie. się W ogóle nie nadaje a. do oglądania filmów na komputerze ekran. Ale rzutnik. Hipnie wyglądają te mecze, miałem kiedyś rzutnik. Fajnie! No właśnie, że to jest... Jak to nie... się broniłem do tej mojej tej, do tej magisterki, to mój promotor dał mi rzutnik i ja zamiast się przygotowywać to ja oglądałem mecze. Po co ci dał rzutnik? No nie wiem po co mi dał rzutnik, ale dał mi rzutnik. Miałem później. A to tak e, jako... mówi, niech pan napisze Zap... pracę o pantofelku, prawda? O życiu pantofelka. I ma pan rzutnik? Po co mi rzutnik? Rzut. Ma pan rzutnik, nie ma wiem. pan. Weź pan, rzutnik. no, Idź dobra, pan da, z tym rzutnikiem. Dał mi to brałem, nie? <grym> to, to dobre jest, no. A na to, rzutniku to, ogólnie gramy w pes. To, to jest też fajna zabawa. Dał mi Przecież... to brałem. Zresztą wyobraziłem, jak jakaś kobieta się z, potem zeznaje w sądzie, że ktoś ją zgwałcił a on... i mówi, no dał mi tego penisa, to brałam. No, to, to, to, że ktoś daje to brać od razu, też taki pogląd. Ja wtedy miałem takie coś przed oczami, że ja dostanę ten rzutnik, no to wiadomo, mogę przygotować jakąś prezentację na obronę, ale mogę sobie też obejrzeć mecz. A to na prezentację było, na obronę. To mi mówi, ja nie wiem, ja się nie znam na tym. Mówiłem przed obroną. A, no mówisz przed obroną mnie, że na obronę. Dobra, mnie... nieważne. Znaczy... Zlezi... Cała... Kurzała, wiesz, bo napisałem fajny program, a później się okazało, że nikt go w ogóle nie widział. Koniec tego tematu i idziemy spadzia, bo gdzieś już tyle Idźcie spać. Bo się dobrze gada, ale nie na temat w ogóle. No. Ludzie będą potem reklamacje składać. A, niech składają. I tak dzisiaj dużo tak, to poszło. W ogóle no. fajna była ta pani, co dzwoniła. Fajna Sła. była, bardzo fajna była. Ja mam nadzieję, że zadzwoni jeszcze, no. I ale. nie będzie mówić do mnie pan, tylko po imieniu normalnie Martin, bo to tak głupio mi, jak ktoś do mnie pan mówi. Co to za pan, pan. ze mnie? Może być baronie, ewentualnie, ale. albo lord, bo jestem baronem, ale nie jestem panem. To dwie różne rzeczy. Dobra, idę. Cześć, to. Cześć, to, to, cześć, to. Cześć, Tomasz. Co? No, pa, cześć. Aha, pa. No, bo zjadło. Dobra, koniec tej audycji. Ja tylko chciałem skomentować, bo powiedział Gugrze. No, nie wiem, co się dzieje na czacie, bo nie przewija mi się, albowiem zostawiłem sobie go. Czata tego na wypowiedzi Gugrze. I Gugrze powiedział tak, lepiej być w piekle, babeczki, alkohol, papierosy. No więc Gugrze oczywiście to się zgadza, że w piekle babeczki, alkohol, papierosy, z tym, że dla kadry, a nie dla pensjonariuszy. Więc chyba nie jest aż tak fajnie, bo to nie dla ciebie te babeczki będą. Babeczki z kolei to są dla tych, którzy... E, sobie wierzą w islam, o ile wierzyć, że Koran mówi prawdę, co ja na przykład nie wierzę, no, ale oni wierzą i wierzą jest, że będą mieć te dziewice za zasługi, na przykład wysadzenie jakiegoś mostu czy coś, ewentualnie, albo jakieś tam inne, mniej wojownicze zasługi, w każdym razie dziewice będą. To jest ich wizja tego dobrego, fajnego miejsca, z tym, że oni mogą z tymi dziewicami oczywiście robić, co chcą, bo to są dla nich te dziewice. I te dziewice ma, pod rozdziewiczeniu magicznym sposobem dalej są dziewicami. I wszystkie dziewice, w Koran to opisuje, muszą mieć wielkie oczy. I on się tak skupia, ten Koran, na tych wielkich oczach. Czy ten, ja się pytam, czy ten to pisał Koran, to jakiś fetysz miał na punkcie oczu, czy coś? Wszystkie muszą mieć wielkie oczy, te dziewice, z wielkimi oczami, z ogromnymi oczami, ze spojówkami jak talerze. Dziwne? Nie wiem, nie znam się. No, więc jak mówię, ale jak ktoś jest zainteresowany podejściem do wiary, w sensie takim, jak się podchodzi do papieru toaletowego, nie, że mój ma jedną warstwę, mój ma dwie warstwy, to jest ten, jest lepszy od tamtego, to nie chce wybierze na przykład, islam i będzie miał te dziewice. No, a jeżeli ktoś ma z kolei podejście, że jego nie interesuje to, co mu się podoba, tylko to, co jest naprawdę, Uuu, to inna rzecz w ogóle to takich ludzi zapraszam do słuchania moich audycji na www.odwyk.com które dają do myślenia, prowokują czy coś tam, ale nikogo nie nawracają na nic, aczkolwiek zmuszają do myślenia tak mi się wydaje, przynajmniej parę osób mi mówiło, że zmuszałem do myślenia i o to mi mniej więcej chodziło, no gdzie można sobie coś tam posłuchać albo poczytać, ale głównie posłuchać albo i pooglądać na temat Biblii i innych takich spraw no więc www.odwyk.com Zostańcie sobie tutaj, na tym kanale Albo idźcie na kizinny. No mira już nie odbiorę Tu dzwoni sobie, bo ja już nie ufam, że sobie poradził z mikrofonem A były problemy duże z połączeniem, więc następnym razem sorry eee, Co jeszcze chciałem powiedzieć? Przeczytałem wam straszne rzeczy I tak, aha, powinien być teraz y, podsumowanie Powinno być podsumowanie ale nie będzie, bo właściwie nie mam podsumowania, bo o strachu tak mi przyszło do głowy, z... tak i byłem ciekawy, czy ludzie się boją, na, zwłaszcza tego sądu ostatecznego, bo dawno nie słyszałem w ogóle, żeby jak z kimś tam normalnie rozmawiam na ulicy, czy gdzieś, żeby ktoś mi mówił, Martin, wiesz co, ja się tak sądu boję ostatecznego. Nie no, bojam się, że stracę pracę, to słyszę, że... Że emerytury nie dostaną. Nie, też nie słyszę. To, to właśnie jest najdziwniejsze, że to jest zagrożenie realne, a nikt się tego nie boi, bo nikt się nie zdaje sprawy. To już jest masakra, nie? Ale ja, ja za dzień lat nikt nie będzie miał emerytury, albo dostanie jedną trzecią tego, co ma mieć. I nikt się nie przejmuje w ogóle. Dobra, ale to czym innym? Temat? Nie, to, skupmy się, są ważniejsze sprawy. Markuzo dzwoni jeszcze. Czemu o, czemuż odebrałem Markuzo? Dlatego, że dzwonił. Jesteś na końcu, ostatni, cześć. Halo, halo, dobry wieczór bardzo. E, do... ja, ja chciałbym powiedzieć coś, o czym e, na początku, na e, czasie wspomniałem, aczkolwiek myślę, że to będzie dobre happy end. To rzucaj, dobrze. Otóż, e, e, Martin, powiedz mi najpierw, jeśli mogę osobiście bardziej spytać. No, e, po to jest audycja. Be Be Be Becia któregoś pięknego wieczoru e, mówiła, że macie ślub u zielonych. Czy jakoś z tymi zielonymi jesteście związani? Nie, nie mamy ślubu zielonych, tylko Becia chce doformalizować ślub kościelny u zielonych, ale to był plan, a teraz już chyba nie chcę, bo już nie wiem zresztą, czy chce, czy nie chce, bo, bo to takie tylko plany na razie były. Ale nie, no ja byłem u zielonych w Krakowie, w Oświęcimiu i w Warszawie kilka razy tylko, no i znam ten kościół, mniej więcej ludzi, ale słabo dosyć, więc tyle. A Becia go zna jeszcze mniej niżej. Wspomniałem o zielonych, ponieważ od mniej więcej dwóch miesięcy wkręciłem się w coś, co w Kościele katolickim no. sporo nawiązuje do zielonych, a mianowicie odnowy w Duchu Świętym. Tak. Słyszałeś o czymś takim? Pewnie, że tak. Bardzo fa fajna rzecz. I Też tak myślę. No. Powiedzieć, że Bardzo pożyteczna, o ile oczywiście chce się odnaleźć w tym, bo, bo z odnową, tak jak z każdą inną podobną, że tak powiem, wynalazkiem w kościele, jest tak, że jest dla tych, którzy się tym interesują. Nie musi no, być dla każdego, no. oczywiście. To dobrze właściwie. Dlaczego czego o tym wspominam? Dlatego, że, że miesiąc temu miałem, dostąpiłem Czegoś takiego jak modlitwa o uzdrowienie. O. Na większym trochę około tysiąc osób spotk spotkaniu odnowy. To wielkie w ogóle? Duże, strasznie duże, jak na takie spotkanie? Strasz zdarzają się od czasu do czasu, że tak Od czasu do czasu. Było miesiąc temu, jedno będzie następne za dwa tygodnie. Mhm. Natomiast, dlaczego właśnie o tym wspominam. Otóż dlatego, że y, y, y, y, miałem pewne problemy duchowe, du, natury duchowo-religijnej, y, y, związa, związane również y, z, z moim y, codziennym życiem w pe pewnym sensie i przyznać muszę, że, y, dosto że dostąpiłem y, bardzo, bardzo dużej pomocy w, tej, w tych kwestiach, które najbardziej mnie frapowały mm -hmm. y, c, przez, przez, tą, y, y, przez tą modlitwę stawienniczą o uzdrowienie. No ale konkretnie jak to wygląda? To jest takie, że jakoś długo się modlą jakieś maratony, czy po prostu jest jedno spotkanie? To, to ak akurat y, ma maraton to mam... Y, to mam... W formie seminarium, mianowicie co codzienna, e, le, codzienna le lektura e, krótkiej e, nauki, kawałek Pisma Świętego i mhm. pół godziny medytacji nad tym wszystkim. E, poza tym co, co tydzień spot spotkanie e, w formie msza święta, następnie e, dodatkowa nauka wow. e, na, na, na dany tydzień związa związana z tematem. Mm -hmm. na a a, a, a na, e, następnie e, około 15-20 minut spotkanie w grupce kilkuosobowej, 3-5 osób to lubię spotkania to w lubię grupce. Jak ty mówisz na początku o uzdrowieniu, to ja myślałem, że nie wiem, takie, takie uzdrowienie fizyczne, że cię uzdrowiło, nie wiem, płuca albo astma przeszła albo noga się wydłużyła albo takie różne... Z, z tymi uzdrowieniami, tak jak z każdym, z każdym innym e, darem i charyzmatem e, w, e, w, w, odno, w odnowie, jest tak, e, w, c, c, c, jest tak że e, może się zdarzyć, aczkolwiek, e, aczkolwiek nie musi, a wszystko, co, by, co byśmy do, do doświadczyli, trzeba przyjąć, w, znaczy trzeba, należy przyjąć w duchu e, pokory i, i służby. No, w sumie ja bym to powiedział prostszymi słowami, ale w sumie się zgadzam. Te, a widziałeś tam yy, jakieś rzeczy takie, no właśnie nie byłem w odnowi w Duchu Świętym, a dużo ludzi opowiadali i czekałem, czy będzie właśnie ktoś, kto tam był, żeby mi opowiedzieć o tym, jak to tam wygląda, ale chyba to dzisiaj to już nie zdążymy. A będziesz Ej. za tydzień, bo ja bym sobie po, pogadał. Ej, tak, jeśli tak. mogę jeszcze troszeczkę na ten temat. No, Powołeczko no, do sedna. Ej, dobra. Pytałeś? Jak wygląda ta uzdrowienia? Oczy, no. Tak, że są trzy osoby, jedna bardziej doświadczona, druga mniej, trzecia w ogóle albo prawie w ogóle. Wow. W, w, w takie gru, grupki się y, fo, formujemy, trzyos, trzyosobowe. I, i Począwszy od, od od tej najmniej doświadczonej oso osoby nad każdą z tych trzech dwie, dwie pozostałe kładą ta, dana osoba klęka, pozostałe dwie kładą na nią ręce i modlą się. Mhm. O, uz o uzdrowienie spra ze spraw, które, o których po cichu powie powiedziało się w tym trzyosobowym gronie mm -hmm. I, i, no, i tak trzy razy po, po kolei. Też, aby, aby I zawsze taka by... sama jest procedura, czy to różnie, zależy od sytuacji? Trudno powiedzieć o procedurze, bo tutaj nie ma ścis ścisłego schem schematu. A, czyli mają... może być inaczej też, tak? Nie mają te modlitwy wyglądać, okay. kolejność, jak mówię, skład też taki, jak mówię. Aha, czyli mówię... jest tak jednak, no dobra. Natomiast nie ma, nie ma procedury jak ma ta modlitwa wyglądać, jak długo ma trwać i tym podobne. No w, to, to dobrze. W takiej formie, no to, Ale dlaczego o tym mówię? Otóż no właśnie. No. Dwa, dwa, dwa dni po tej modlitwie o uzdrowienie. Po, akurat w kościele będąc poczułem kójcie w, ser, w sercu. Mam taką, no nie groźną do tej pory, przynajmniej dolegliwość, jak zmniejszone przedsionki, dlatego odebrałem także może to coś oznaczać, być może, ale po raz pierwszy w życiu, w tym momencie, pomyślałem sobie coś takiego, Boże, jak chcesz mnie wziąć, to proszę bardzo, bierz, jestem cały twój, teraz i na wieczność, to Oh. Rób ze mną, co chcesz. Mm. No właśnie I to jest... Po raz pierwszy wtedy yy, autentycznie yy, poczułem, że nie boję się śmierci. Nie ma czego. No to jest I ciekawe, jest... bo dokładnie tylko... Po... Tak. Tylko wtrącę, że właśnie dokładnie to, co zrobiłeś, to jest chyba definicja nawrócenia się. To jest dokładnie powiedzenie Jezusowi tego, co powiedziałeś. Jestem cały twój. To jest to, co ja widzę, że jest tym momentem właśnie od którego człowiek jest, przechodzi na drugą stronę już z tego Królestwa Ciemności, do Królestwa Światłości, czy jak to tam nazwał, albo inaczej mówiąc, jest zapisany do tej Księgi Życia, o której ja, mówiłem wcześniej. odnowie mamy, że tak powiem, swojego w pewnym sensie etapy pewne. Najpierw jest, jest najpierw na początku seminarium tego dziesięciotygodniowego no. była, była modlitwa, spotkania, msze i tak dalej. Dziesięć tygodni? Tak, cotygodniowe co spotkania, codzienne pół godziny, tak jak powiedziałem, okay, z, okay. z Pisem świętym i nauką. Natomiast i, i, i na każdy tydzień in, odrębny temat y, y, zada, zadany, taki główny temat, wokół którego się wszystko kręci. Y, na, na, natomiast y, naj, najpierw mówię, jest, y, ta, jest ta modlitwa, spotka, spotkania są, y, pój, później po... Czy, czterech czy pięciu tygodniach, nie jestem pewien. By, było to modlitwa o, u, o uzdrowienie. No. Teraz nie, nie, niedługo, będzie, nie, niedługo będzie powtórne wyznanie wiary. Wyznanie wiary. Jest. To, to całe... A, a, a, a następnie 6 grudnia w Łodzi, mogę powiedzieć. Chociaż nie jestem pewien w którym kościele, bo na przykład... Na przykład czy to, w... Czekaj, czekaj. A co jest dalej? To jest wyznanie wiary i co się potem co się dzieje jeszcze? Yy, bo do czego i, to dąży? Tak, i później, później będzie spotkanie, yy, dopiero po tym wszystkim będzie spotkanie z, yy, mówię, 6 grudnia no. w Łodzi w którym kościele, bo na przykład na yy, poprzednie spotkanie pod koniec października w ostatnią sobotę musieliśmy yy, zmienić kościół, żeby się pomieścić. Yy, ja musiała być planów. I dopiero właśnie po tym wszystkim, co mówię. Na tym kolejnym, drugim spotkaniu w większym Aha. gronie, około tysiąc osobowym mniej więcej, będzie, będzie darów Ducha Świętego. Czyli, czyli, czyli, czyli modlitwa, właśnie. Na, na kolejnymi Ale... Po kolei modlitwa. Okej, okay, rozumiem. To bardzo fajnie, że to robicie, tylko po co wy se ludzie tak komplikujecie życie? Po co to tyle tygodni jest? Po to, że, że to. Że, yy, ma, Martin, no. nie, nie zauważyłeś, czy tu na podstawie Biblii, czy doświadczeń pewnych konkretnych osób, że nawrócenie nigdy nie jest kwestią jednej chwili. No właśnie, zauważyłem, że jest kwestią jednej chwili, a potem masz całe życie, żeby się uczyć wszystkiego, zmieniać i tak dalej, ale to właściwie no, że... jest jedna jest chwila. W, w, w, w, w, w przypadek yy, yy, Szawła, który został Pawłem. Natomiast to tr trzeba zauważyć no. u niego, że wcześniej już służył Bogu. Tylko, tylko, i, tylko yy, służył w sposób błędny. Mu się, wydawało, w taki sposób, że wydawało mu się, że służy, a w rzeczywistości było coś innego. No, dobra, ale my mówimy tutaj o chrzcie w Duchu Świętym. Czy to tak nazywacie w Odnowie, czy jakoś inaczej? Yy, nazywamy to wylaniem darów Ducha Świętego. Dobra, okej, okay, tak samo trzy dary których, charyzmaty, które, się, które każdy dostaje, po, pogłębionej wiary, nadziei i miłości oraz, oraz jeden z, z, cztere, z czterech kolejnych, mianowicie no. rokowania czy z służby, macie dar języków no. i najbardziej spektakularny, chociaż Myślę, że z tego względu również najbardziej wymagający. Dla, dla kogo to jest? I także wszystko, co się przydarza wzajemnie, czy y, tak jak to zaobserwowałem, nawet wobec s, swoich bliskich koleg, czy kolegów, czy ro, rodziny, y, r, również służby y, y, w, w, w, wo, wobec, y, wobec innych. No tak. Y, y, na... To nie, nie, nie uważam, żeby to, żeby to był jakikolwiek jakikol, jakikol, jakikol właśnie ciężki wysiłek czy coś podobnego. Znaczy, nie o no nie to chodzi, nie mówię, że ciężki wysiłek, tylko że, znaczy, patrz, bo chodzi o to, że jak ja się wyczytałem w Biblii, że jest coś takiego, o czym właśnie ty mówisz, wylanie darów Ducha Świętego czy tam, przez Duchem Świętym, jak to tam nazwał, wszystko jedno, to samo chodzi to ja sobie to przeczytałem i wykminiłem, że to w Biblii było tak, że ktoś się nawracał, potem przychodzili apostowie, na przykład Jan, czy tam Piotr, czy wszystko jedno, spotykali tych ludzi, modlili się na nich, nakładali ręce i oni dostawali. I nie wpadło mi do głowy, mnie głupiemu, że trzeba mieć 10 tygodni najpierw kursu, czy tam czegoś, poznawania, modlitwy, medytowania, a potem jeszcze wtajemniczony kurs jakiś kolejny, żeby na przykład dostać dar Ducha Świętego. Mi przyszło do głowy, że ja powinienem iść do ludzi, Pomodlić się z nimi o to, żeby Bóg mi dał Ducha Świętego i już. I ja tak zrobiłem jak głupi, zamiast się poczekać 10 tygodni po studiach, ja poszedłem na spotkanie i dostałem dar języków, dar prokowania i jeszcze dar rozróżniania duchów, który jest przechodzi się dopiero tam w tej odnowie w Duchu Świętym po iluś tam zaawansowanych następnych kursach. Więc ja mówię, po co wyście to tak skomplikowali, skoro ja to samo dostałem, bo po prostu poprosiłem, a wy musicie przejść kursy. Może, może, może po to, żeby, żeby pod względem yy, duchowym było to tak, tak jak ja to interpretuję, było to no, bardziej no. owocne i lepiej się to przeży przeżyło. Cze ale jak Cze ma się lepiej przeżywać? Yy. Wyrzuciłeś demona kiedyś? Bo ja wyrzuciłem. Co mam jeszcze Je przeżywać w tym? Mam przyjemności. Yy, Tej te, te, te godności. Yy, natomiast no. jest, taka, jest takie ładne powiedzenie, co nagle wiadomo, wiadomo jak się kończy i, i Zaobserwowałem za, za coś takiego, że u, u, u protestantów, że wszy, wszystko lu, lubią że wszystko, pewne rzeczy lubią sobie bardzo, bardzo upraszczać. Na, ty, tylko, że wychodzi z, wychodzi z tego czasem delikatnie mówiąc dziwne, było, dziwne, dziwne, dziwne rzeczy. No, nie wyszło nic dziwnego. No, co mi tam miało wyjść dziwnego? No, nie, nie wiem naprawdę. Tak, o kościele dziecięcym w Warszawie prowadzi jedna. jeden zbór zielonoświątkowców. Jest, jest wylanie darów ducha u dzieci. No bywa. No ja się spotkałem z tym, że rzeczywiście dzieci dostawały nawet, bo poprosiły tego Boga i... Na ile to jest owocne i pod względem duchowo-religijnym pożyteczne? Nie mam pojęcia. Też nie mam pojęcia. A, aczkol, aczkol, aczkol, aczkolwiek jeśli, jeśli, jeśli, ma, jeśli nie ma to takiej podbudowy, o dobre słowo właśnie, podbudowy, jaką my tutaj sobie robimy, to mam pewne wątpliwości co do owocności tego. Pewnie, ale my nie mówimy o owocności tego, tylko żeby w ogóle dostać. No to jest tak, jakby trzeba było 10 tygodni dopiero się studiować, żeby, żeby móc wsiąść na rower. No ja nie widzę sensu tego za bardzo. Bóg coś chce dać, człowiek coś chce dostać, a tu przychodzi ktoś i mi mówi, że nie, nie możesz, bo musisz najpierw przejść kurz, żeby w ogóle o coś poprosić. Czy musisz poprosić? Nie, nie, przyszło, że musisz. Czyli to możesz czyta, poprosić teraz. W tym, w tym kontekście, nie. Ja, ja, ja to, nie wiem, może, może to jest moje, właśnie moje subiektywne własne odczucie tylko, no. natomiast przekądam to na zasadzie, chcesz czy chcesz? Tak, tak samo jak, tak samo jak, jak no, chcesz nie? w ogóle w, w, kwestii, w kwestii religijnej, okropne moim zdaniem jest to, co, nam, co między innymi Hugo, Hugo z Kilka razy mówił, że, jeśli jesteś w kościele katolickim, to musisz codziennie się modlić. A no wieczorem musisz nam przed co? Co ty Musisz coś, tam, coś tam jeszcze. No katechizm każe, nie? Jedno słowo powiem: litość. Naprawdę litość. Nie jest tak, że cokolwiek się musi. Ważne jest. Co to To my mówimy o kościele katolickim czy z jakiego powodu? Słuchaj, ja to tak. Dla, do siebie biorę, no. że ważne jest czy się to chce i, i, i z jakiego się chce powodu. No, no tym, oczywiście a, tak a, powinno być. Tym, są, jest dekalog ładnie przez Jezusa skrócony do dwóch przykazań, tak, miłość. Tak. I to ma po, powód wszystkich pozostałych powodów. Tak, Jezus wszystko upraszczał, a widzę, że niektórzy lubią wszystko komplikować, to mi trochę się dziwne wydaje. No ale nie no, co, co racja, to racja. Chodzi o to, żeby chcieć i tak no. no właśnie, nat, nat, nat, natomiast yy, yy, yy, yy, ja nigdy nie postrzegałem tego j, j, jako... Dobrze, ja tylko yy, mam pytanie nie... na koniec jedno, bo też tak. pytanie pod, padło. Yy, jakie ty masz stosunek do kościoła Twu do katechizmu kościoła katolickiego? Czy uważasz to, że to jest coś, co należy przestrzegać, czy możesz przestrzegać, a nie musisz? Czy cię zobowiązuje, czy do przestrzegania, czy nie zobowiązuje? Może w taki sposób odpowiem... Yy... Jaki jest cel poruszania się po drogach? Jazdy samochodem na przykład. Że szybko dostać na miejsce, nie? Miejsca na miejsce, żeby się przemieścić, prawda? No. no. Natomiast wyobraźmy sobie, że nie ma żadnych map drogowych, żadnych znaków zakazu, nakazu informacyjnych. No, w Bombaju tak jeżdżą. Się? Przemieścisz się wtedy? Pewnie, no przecież tak jeżdżą wszędzie w Indiach akurat mają i znaki, i, i, i e, mapy. Ale nic nie mają, nic nie tam, co, co ty naj... widziałeś, jak oni tam jeżdżą, tam się czasem ruch zmienia z prawostronnego na lewostronny i odwrotnie. Nie wiem, jak to wygląda, ale no, mają... To... Co, co, ale jest, co... bo to na, po, na pytanie odpowiedz po prostu. Okej, okay, właśnie, od, od, właśnie próbuję, do tego dochodzę powolutku, że Proste pytanie. Mają, jedno, co na, co na pewno mają, to mapy w głowie. Jeśli nie na papierze, to w głowie. Skąd, no. dokąd chce się przemieścić? Czy bez co najmniej takiej map, mapy czy to na papierze, czy w głowie. Przemieścisz się? Osiągniesz cel? No nie wiem, wiem, że... nie wiem, Trudniej jest na pewno, ale ty mi na pytanie odpowiedz teraz jakieś. Po proste było dosyć. Ja, ja u, u, u, uważam, że y, katech Katechizmu, e, ta, tak samo jak wszystkich pozostałych na, e, nauk szczegółowych i przepisów no, w ko no. kościele katolickim, jest te, taki jak, jak znaków informacyjnych. Czyli nie musisz przestrzegać. I zakazu na drogach. E, i, i, i, i, informacyjnych zakazu i nakazu e, na drogach. To znaczy, to znaczy. E, to znaczy Teoretycznie mógłbyś na, na przykład e, drogą e, w, mie, w, w, w, w centrum miasta jeździć 250 na godzinę. Ty, ale a... musisz przestrzegać, czy nie musisz? Ale jak daleko byś wtedy dojechał? Dobrze, ja rozumiem porównanie, a, ale mi to po, powiedz jak jest jakoś prosto. Nie ale jak daleko byś wtedy dojechał? Dobrze, ja rozumiem, że, że ja się, my się zgadzamy z tym, że to jest zalecane, tak? Czy tak byś powiedział, że, że katechizm, czy chcesz przez to powiedzieć, że katechizm kościoła katolickiego jest czymś zalecanym, ale nie, nie masz, nie jesteś zobowiązany go przestrzegać? Czyli możesz dla swojego jest własnego dobra, tak? Jest do celu, ale nie jest, nie jest samym w sobie celem. Nie jest konieczny do przestrzegania dla katolika Kościół, nie, katechizm kościoła katolickiego, tak? mówisz że nie jest konieczny. Czyli nie jest nie ma... konieczny? O, o, owszem. Jest, tylko... To czemu go nie przestrzegasz? Ja, z jakiego względu? Z, jak, z, jakiego względu? No, z jakiego by nie był. No, jak masz przestrzegać, to masz przestrzegać. Nie? Tutaj już mniejsza o względy. No i jeżeli e... masz przestrzegać, to dlaczego to mówisz litość? Jeżeli ktoś ci cytuje katechizm kościoła katolickiego, który ci nakłada obowiązek na przykład chodzenia do kościoła. To nie jest takie litości. To jest trzymanie Ale... się z, zasad. Czy znasz, znasz kogoś, kto mógłby ci cały katechizm wyracytować punkt po punkcie? Nie, a po co? ma recytować. No, Biblię nawet, też nikt. Tego nie wie. Ale przecież <głos> masz pisany cały. No to co, Biblię też nie umiem zarecytować, ale się jej chce trzymać. I mówię, że tak, muszę się trzymać. To w, w, w epoce przed, przed słowem pisanym, jakim, jakimkolwiek, jak jakieś, nie wiem, 8 tysięcy lat temu, co tego, że wtedy już byli, byli ludzie... To jest raczej, raczej już sprawdzone i udowodnione, aczkolwiek nie, nie znali jeszcze pisma jako takiego, czy w ogóle sposobu dalszego przekazywania wiadomości. A jak to Bo skąd za... wiadomo, że byli ludzie wtedy? Z ustnych przekazów? Czy skąd? Z, z badań. Między między Jakich? innymi, między, między, między innymi bada, badanie węgla węglem C14 zamarzniętych ludzi. Gdzieś na dale, dale pod, biegu, pod biegunem. Jakich zamarzniętych ludzi pod biegunem? zamarzniętych w śniegu. Gdzie to było? Nie, tego tego tym nie słyszałem. Dobra, myślę z tym, ale o co chodzi z tym niepisaniem? To myślałem, że ty jesteś katolikiem, a nie Neandertalczykiem, czy kimś tam z dawniejszych ludów jakichś. Jakich? O, o, o, o, o, o co chodzi? No? Y że y wtedy ludzie. No, delikatnie mówiąc, nie znali słowa pisanego, a więc nie było takiej opcji, żeby całą, żeby całą czy to Biblię, czy katechizm, jeśli by były, zakładając teoretycznie oczywiście, e, jeśli by były, że, że, żeby to wszystko spi, spisać. Ty, ale o czym ty mówisz? Biblia była spisana od mniej więcej dwóch tysięcy lat przed naszą erą, a nie sześciu czy ośmiu tysięcy. Ludzie znali pismo doskonale wtedy. O mówię? O czym mówię? Otóż yy, yy, Właśnie te w epoce, przed, w epoce przedpiśmiennej, żeby sobie nie kombinować z, z czasem, kiedy, co, jacy ludzie byli, w epoce przed, przedpiśmiennej raczej nie było takiej możliwości, żeby spisać co, cokolwiek. Czy to w Biblii, czy katechizm, czy w ogóle cokolwiek. No, no, A no. czy ludzie wtedy nie mogli być dobrzy? Czy, mogli. Nie, czy... Ale ludzie nie mogli postępować, jak to nawet w starym... Mogli tam, oczywiście, tylko nie mogli być katolikami w na przykład. Po prostu piły w oczach Bogu. Tak, oczach Bogu. czyli ty nie uważasz się za katolika, rozumiem. Uważam się jak najbardziej. Ale mówisz, że Ale... nie musisz przestrzegać katechizmu kościoła katolickiego. Nigdy tego nie powiedziałem. że Czyli że nie musisz. musisz. Nie tego. Tylko najważniejszą kwestią jest i yy, yy, fundamentalną, tak jak już mówiłem, po co, ze względu na co i na, i na kogo. Okay, czyli a tam, musisz a i bo... do tego sobie tam dobierasz powód. Trzymanie się katechizmu również. Z tego jednego. No, to ustaliliśmy, że trzeba się trzymać. No, ja tylko kwestionuję, dlaczego się tu, co w tym jest śmiesznego i czemu mówić jeżeli ktoś uważa, że tak samo, że musi się trzymać katechizmu. To jest, nie widzę nic dziwnego w tym podejściu. Mi się wydawało, że bardzo logiczne. Zawsze. Chodzi, o, chodzi o to, jak, jak traktujemy katechizm? Nie jest on ani Biblią, ani najważniejszym ze wszystkich. No jakie jak, jak jak dok dok Doktryna Kościoła katolickiego mówi, że on jest na równi z Biblią. Tradycja Kościoła jest na równi z Biblią w ogóle. Ale w, ale w pierwszej kolejności jest co innego. Nie, jest na to... równi. Moment, moment. W pierwszej kolejności nie, nie, nie w Biblii w Biblii, w Ewangelia Marka, przy, przy, zacytuję to, jeśli mogę, Ma e, Ewangelia Marka, e, rozdział 12, wersy 30-31, według Biblii Tysiąclecia. Proszę e, będziesz miłował Pana Boga swego, to są słowa Chrystusa, tak jest, całym tak swoim jest. sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie przekazanie. Tak jest, tak jest. Jest, je, jest to, Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. I no, krop. Całe no, prawodawstwo można by w tym, w tym streścić. I, ca i, ca I całą Biblię, no, i, no. i, i ca cały y, katechizm, katechizm również. Y, katechizm i, y, y, w tym, tak? Sz wszelką naukę... Czyli ty kon... z tego wyciągniesz wniosek, że na przykład y, woda święcona jest wodą święconą. Wynika to z tego, tak? Ale, ale woda, A Boże się... czyściec jest, to też wynika z tego, że Jezus powiedział, będziesz miłował bliźniego. Czyściec czy, czy jest to inna, inna, inna sprawa. Ja, ja akurat czyściec jak najbardziej wierzę, no, przede wszystkim dobrze, dlatego, dobrze. że wierzę w sprawiedliwość, że, że Pan Bóg nie jest niesprawiedliwy. No, ja, A to nie ten... ten... wyklucza tego, że, że, ma, że jest również miłosierny. I, i, swoj, I swoimi sposobami, na przykład modląc się za umarłych, może, możemy im pomóc. A gdzie to w Biblii jest, że tak zapytam, nieśmiało? Właśnie ze względu na to Boże miłosierdzie. Czy, czy, czy ty uważasz, Martin, że Biblia to jest jedyne słowo, słowo jedyne prawo, jakie powinno w chrześcijaństwie obowiązywać? Prawo? Jed, jedyna, znaczy jedyne słowo, któremu możemy wierzyć, to jest Biblia. Uważasz Tak. Jedyne słowo? Nie, uważam, że możemy wierzyć na przykład mi, jak mówię, że jestem mężczyzną, bo to też jest prawda. Nie, nie, ale chodzi mi o chrześcijaństwo. Czy uważasz, że Biblia to jest jedyne słowo w chrześcijaństwie, któremu bezwarunkowo trzeba wierzyć? Spisane? Tak. Można tak? wierzyć innym podorkiem, że nie są sprzeczne z Biblią na pewno. A na, na, ale... na, przy... na przykład nauki no. świętego Tomasza, świętego Augusta, no to są... Tertuliana, czy choćby z, naj... z najnowszych kwestia z tak. tych i ich treści. No, więc ja je wszystkie traktuję, wszystkie dokładnie, no. które wymieniłeś, tak samo jak Noce na Odwyku tutaj, gdzie jest na przykład święty Martin Lechowicz Baron, zresztą może sobie mówić swoje zdanie, na jaki chce temat, ale Biblii ja. się trzymać należy. No, to oczywista, oczywistość, tak powiem, a zwłaszcza tych dwóch przykazań, które prosto z Biblii zacytowałem gdzie jak byk jest przy nich dodane, że nie ma innego, ważniejszego od nich prawa. No. Nie ma w całym chrześcijaństwie. Że w ogóle. No, ale e... co, do, do czego to zmierza w ogóle? Bo ja się pogubiłem całkiem. Chyba ludzie e... na czacie to... też. Chyba Ojku. poszli spać już. Do tego to zmierza. E... Spytałem się, czy no, Biblia to jedyne słowo, któremu no, bezwarunkowo trzeba wierzyć w chrześcijaństwie. E... Tylko, tylko... I odpowiedź jest? Słucham? jaka jest odpowiedź? I czy ty, ty uważasz, że tak, tak? To chyba czy, tak. Czy to świętego... chrześcijaństwa. Ty tylko w takim razie powiedz, na, na, jakiej, na, jakiej, na jakiej podstawie w to wierzysz? Skoro, skoro kwestionuje się całą, całą naukę, cały dorobek tysiąc, dwóch, tyś, dwóch tysięcy leci już w sumie, chrze, chrześcijaństwa, to na, jak, na jaki podstawie... co kwestionuje? jednej, jedynej księgi nie można by zakwestionować. Skoro... Ja ją kwestionuję. No, na tym polega podejście krytyczne, że się wszystko kwestionuje, co się da kwestionować i się sprawdza. Dlatego, że mi się to pokrywa z historią, jaką znam, z archeologią, z wiedzą w ogóle o nauce, no i z wszystkimi informacjami, które mam. No po prostu nie udało mi się jej sfalsyfikować, tej Biblii. Sprawdziłem też, że ten tekst Biblii, który mam, jest wiarygodny. No odnaleziono jakieś pięć tysięcy manuskryptów Nowego Testamentu i Stary Testament był kopiowany przez wieki, ale te zwoje z Nadmorza Czarnego wykazały ponad wszelką wątpliwość, że to kopiowanie było wierne. Mamy naprawdę wiernie zachowaną Biblię przede wszystkim. No a to, co tam jest napisane, to trzeba sobie przeczytać i sprawdzić, czy komuś pasuje, czy komuś nie pasuje. Ja się przekonałem, że Biblia wytrzyma każdy test krytyczny. No dlatego się tego trzymam. Po pierwsze. Po drugie, dlatego że moje osobiste doświadczenie z Bogiem i szukanie Go, e, no tak samo jednoznacznie wskazuje, że Bóg, który żyje w moim życiu, naprawdę funkcjonuje, wtrąca się, e, potwierdza za tak każdym kroku tą Biblię. No, i tyle. No, nie, nie, kwest, nie kwestionuję tego bynajmniej. Dlaczego ja ja odpowiadam? Ja, ja z kolei, z kolei po, poza tym, z własnego również już doświadczenia i, i życia, no. wiem, wiem, że, że no, jak, to, jak to Jezus mówił, złe drzewo nie wyda dobrego owocu, ani no. dobrego złego, prawda? Pewnie, z, ze swojego własnego doświadczenia wiem, że i, że jeśli Kościół katolicki jako jedna firma, że tak się wyrażę, e, daje dobre owoce, to nie jest chyba złe. Dobre owoce daje, tak? Czasem daje. Zła, zła których sam przez, przez charyzmat, od, charyzmaty odnowy, od o, o której wspomniałem na początku, sam mogę doświadczać i mogę... Doświadczać i mogę... Do, do, ja się zgadzam, dobrze, tak fantastycznie i tak dalej, tylko... Ja tutaj mówię, w porównaniu jest taki Martin, który zwyczajnie poprosił Boga z, na podstawie Biblii, którą przeczytał i dostał te same rzeczy, przez które dochodzą te wszystkie, ten kościół katolicki, u którego są dobre owoce przez ileś tam tygodni i dużo pracy i tra, tradycje i wszystko, więc efekt jest taki sam. Ja nie mówię, że to nie jest złe, tylko mówię, że można lepiej. Nie, nie wiem, czy się do końca zrozumieliśmy. Chodzi, chodziło mi z tą wiarygodnością Biblii i całej nauki, w kontekście wiarygodności całej nauki Kościoła, chodziło mi o to, że skoro, do, skoro dorobek i, i, i te wiary, obia, objawienia i w ogóle wszy, wszy, wszystko z, z dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa, można zakwestionować, to dlaczego, można, akurat, dla, dlaczego ak, akurat jednej bi, bi, bi, Biblii nie można. Jakby ona również mo, mogła być y, no, czymś mało wiarygodnym. Bo nie, Bóg może... Nie. Ja, mało mówię o godnym, co yy, nie, w, sensie, czy w sensie, że nie, nie być akurat księgą objawioną od Boga. Sk sk skoro, skoro całą resztę chrześcijaństwa, yy, nauki chrześcijaństwa można zakwestionować? Bo cała reszta chrześcijaństwa się Oj, zwykle nie, nie tu... zgadza z Biblią, więc nie... trzeba wybierać które Ta. z tych rzeczy. Ta. Nie powiedziałbym, ale to może kiedyś się o to pokłócimy. No zdecydowanie, bo my miałem kończyć o pierwszej, a jest pierwsza 48, i ktoś mi tu mówi, że przed tą rozmową było 45 słuchaczy, a teraz jest 36, więc idą spać w ogóle, a wcześniej też było 70. No przepraszam, jeśli, prze, jeśli przeze mnie, to jest może dlatego, Nie, bardzo ja, późno i. to co naj, najistotniejsze, chciałem powiedzieć, już na początku. No i dobrze. Teraz, jeśli pozwolisz, powtórzę. O, z... ludzie, ale krótko. To, Dobra, dwie to, minuty, to, albo to, to trzy. To jest doświadczeniem y, od, od Nowy w Duchu, duchu Świętym, że, że od, od, odkąd, y, bardzo niedawno, pier pierwszy raz, po, po, po, po, po, po no, no y, po y, Przyszło mi do głowy właśnie coś takiego, taka myśl, że Boże, jeśli chcesz, możesz, możesz mnie wziąć. Jestem cały twój, tak teraz, jak i na całą wieczność. No. Y od tej pory, y po raz pierwszy właśnie y wtedy poczułem, że ani trochę nie ma co się śmierci bać. I brawo. I to, co ty Ślubia. mówisz, ja to zrobiłem w 1994 roku a porządnie i też się dokładnie wtedy przestałem bać też śmierci, bo zrozumiałem zresztą, co mówi Biblia. I ja myślę, że... To będzie happy end na dzisiaj. To jest bardzo dobry. To jest bardzo to jest bardzo dobry. Dzięki no wielkie. To zadzwoń jeszcze tylko wcześniej a nie o pierwszej, bo potem się... ludzie idą spać. nie. To się rozmowa przedłuża, aby było fajnie jeszcze pogadać. Dobra, to na razie. Na razie. Cześć, cześć. To był Markuzo, a żeśmy se pogadali, a ja myślałem, że to będzie ostatnia minuta rozmowy i dawaj, gadamy do za 10 druga, no widzicie. No więc ludzie na czacie, czy jakieś komentarze na koniec macie, czy nie macie, bo jak nie macie, to kończymy, ale były noce na odwyku, takie noce na odwyku, to ja rozumiem, to są noce na odwyku. Tu się wszystko może zdarzyć, tu każdy może zadzwonić i żeby nie było wątpliwości, to wymienię dzisiaj to przypomnę, że dzisiaj dzwonili ludzie o wszelkich światopoglądach. Od ateistów zupełnych, bardzo fajnych zresztą, do ludzi takich bardzo zaangażowanych, Kościół katolicki przez protestantów najróżniejszych i ludzi, którzy się trzymają Biblii, ludzi, którzy się nie trzymają Biblii. I to jest najfajniejsze w tym. To jest, to jest, to jest beautiful. Bajditer dzwoni. Nie, Bajditer, sorry. No nie, no bez jaj, Bajditer, jak cię odbiorę, to będziemy gadać do trzeciej. Nie, Don Camilo mówi, pamiętaj tańcząc w ciemnościach, że to jest ten film tańcząc w ciemnościach, Dieter, mogę cię odebrać na minutę, dosłownie Dieter, dobra, niech jest Dieter, bo nie wytrzymam, ja go nie odbieram, cześć Dieter. Cześć Martin, właśnie ja tutaj słucham z jednej strony, ty mnie odbierasz na a z drugiej strony słyszę, jak właśnie mówisz więc co wyłączyłem, że nie, że nie, nie, nie, nie będziemy gadać o trzeciej Nie, bo poważnie mi... Dwie minuty, dwie minuty i kończymy. Ja, ja, ten, ja zadzwoniłem, napisałem na czacie, że za, zadzwonię, y, bo aż nie mogłem słuchać tej dyskusji między <laughs> kartechizmem a Biblią. A, Więc po pierwsze, to to pierwsze jest tak, że y, objawienie, objawienie, to co trzeba uznawać się skończyło wraz z zamknięciem Biblii, wraz z ostatnią księgą Biblii. I to jest napisane m.in. w katechizmie Kościoła Katolickiego. O, nie widzisz, no. Tak, i Biblia, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości na temat tego, e, gdzie jest racja, e, to wtedy zawsze się... Reinterpretuje się... Biblia. E, nie, reinterpretuje się zawsze nauczanie Kościoła i katechizm i się wydaje nowy katechizm, jeżeli coś... do katechizmu wydano już troszeczkę, prawda? I w każdym to wydawano i pisano tak, żeby to ludzie którzy w danej kulturze, w danym czasie po prostu yy, według ich pojęć, według ich sposobu, sposobu myślenia no, tłumaczą, rozumiem koncepcję. nauczanie chrześcijańskie. No, teraz no, więc jeżeli komuś wydaje, że jest jakaś niezgodność, no to zawsze w świetle Biblii reinterpretować to, co jest w dokumentach kościelnych, w tym katechizmie. No ciekawe, teraz, bo ja mam jak... takie same podejście, tylko to wyrozumowanie się u mnie kończy wnioskami, że muszę się trzymać Biblii i odrzucić katechizm. Na przykład. No To ja potrafię, znaczy czasem nie, czasem nie potrafię, czasem się zastanawiam nad tym długo, prawda? No. Ale re, reinterpretować właśnie, uważam, że wtedy katechizm, no, ja e, czyli tak inne deklaracje kościelne. No, natomiast Dobra. jeszcze jest taka sprawa, że e, powiem na temat tego, co trzeba uznawać, więc e, no, jest tylko tak, że. Tak, tak. To, to ja chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz tutaj, że pismo jest, jest taki fragment, że wszelkie pismo jest od Boga natchnione i pożyteczne do nauczania. Więc yes. tutaj Duch Święty czu, czuwał, dyktując, prawda, oczywiście ludzie to swoje słowa, autorzy natchnieni i ze swoim systemem pojęciowym, ze swoimi błędami językowymi i innymi takimi rzeczami, no ale no, gdy to. chodzi o swoją treść, to jest przez Boga podana i Duch Święty nad tym czuwał, żeby to nie tylko była prawda, ale, ale wręcz żeby nieprawda. Nie, żeby wręcz to było wszystko pożyteczne do nauczania. Każde słowo w Biblii jest napisane po to, żeby objawić coś chrześcijanom, żeby wyrazić jakąś prawdę Bożą. Natomiast e, duch, który jest dany prawda, Kościołowi przy nie objawianiu czegoś nowego, ale przy objaśnianiu tego objawienia, mówi Jezus, ja będę z Wami aż do skończenia świata e, i przyjdę do Was w moim duchu i przypomni On Wam wszystko, co Wam powiedziałem, to tutaj jest już gwarancja zdecydowanie na mniejszym poziomie. Mianowicie jest tak, że nie będzie w tym herezji Natomiast nie ma gwarancji, że to wszystko będzie pożyteczne do nauczania. I uważam, że wiele rzeczy Aha. było opisanych w sposoby takie, które powodowały nieraz y, trudności, prawda? No, powodowały nieraz y, na przykład różne rozłamy w kościele, się działy przez to, że nie tylko jedni, prawda, którzy tam heretycy, prawda? Tak no, no, no, no. Ale też y, strona, która pozostała katolicką, nie stanęła na wysokości zadania w zapobieżeniu tego, nie potrafili tego wystarczająco dobrze, że tak powiem... No ja bym e... podobnie za... powiedział, tak. no... da... Jest gwarancja, że Duch Święty będzie czuwał, że nie będzie herezji na przykład w katechizmie. Natomiast nie jest, że... Jest, nie co, co, będzie skąd ta gwarancja, tak... że w katechizmie nie będzie herezji? E... Mówi, no, no, że Biblii właśnie, nie da... nie Podałem ci wcześniej cytaty biblijne, które za tym, za tym świadczą. Że w Biblii no, nie natomiast... będzie. Natomiast nie ma takiej gwarancji jak na Biblii, że to wszystko będzie zawsze tak dobrze sformułowane, że będzie pożyteczne do nauczania, że nigdy nie przyniesie, mimo że, jest, y, że da się tak interpretować, żeby nie było w tym herezji, że takich interpretacji jednak nie będzie i że, no, y, to, że, że zawsze, zawsze każdy dokument kościelny będzie po, z pożytkiem. Okej, okay. no dobra, rozumiem. I to jest podejście twoje, czy kościoła, czy czego to jest podejście w ogóle? To, co tutaj powiedziałem, to częściowo jest nauczanie Kościoła, a częściowo jest to nauczanie moje, które nie by w na nauczaniu Kościoła. <głos> o, i takie lecz rzeczy lubię, Tyle by było wiadomo, kto co mówi. No, i to jest koncepcja byditera, którą niniejszym wysłuchaliście i możecie się zapisywać do niego na... dawaj, reklamuj się teraz. Na tygodnie z Biblią. No. To jest, jak sobie przewiniecie tą stronę odwykcą na dół, to tam po prawej stronie jest taki Baner. Jeszcze jest. Zaraz zniknie, jeszcze, więc klikajcie. Jeszcze jest, jeszcze jest. Um, Albo wejdźcie na forum e, Przemka e, Jedlikowskiego Bizelioko w e, forum.r zgromadzenie. łatwiej to... będzie tutaj, nie? Wra ww, przewincie. Tak. przewincie. na dół i kliknijcie przycisk Dowiedz się więcej. No i się dowiesz więcej i o, i prowadzi to bajkę. Czytamy by całą perek. Biblię. Czy, czytamy całą Biblię. No i tak. e, i każdy czyta sobie indywidualnie całą Biblię, ale te same kawałki w każdym tygodniu. I hipnotyzują I... tam, jeszcze żeby ktoś tym, przeszedł. Ta... Zapraszam do, do sekty wciągają. Do sekty wciągają też. Tam kastrują wirtualnie. na Kawilo, co... piszesz, żebym powiedział, że obowiązuje fioletowy fartuszek. No, <laughs> obowiązuje, ale sprawdzić tego nie można, bo przez Skype'a bez wideo tylko obowiązuje. Bekon, Bekon mówi jak Jehowi. Tak, dokładnie, jak, jak świadkowie Jechowy czytają ludzie Biblię. Dokładnie. Ja też czytam Biblię, dokładnie tak, jak świadkowie Jechowy. I może by fajnie było, gdyby kiedyś ktoś mógł powiedzieć, że tak, ktoś czyta Biblię jak katolicy na przykład. To by było fajne, nie? No to, to mówię, to katolik no, no to jest o tym, no, jak katolika. No, no dokładnie, nie? Ale popatrz, jak to, ludzie teraz mówią, że ktoś czyta Biblię, to całkiem jak świadek Jechowy się zachowuje. To no, nie jest no. dziwactwo jakieś, no, że jest. jak ta katolik czyta Biblię, to się wydaje, no. że to jest nienormalne. Kto to napisał? Że... A, bekon, bekon, bekon. A bekon, bekon. Napisz, napisz, jaka jest twoja, że tak powiem, wiara, w jakie jesteś chrześcijaninem, należy jeżeli tak to, jakim... A co tak wypytujesz? Nie mów mu, bo on cię hipnotyzuje i... Nie jest ciekawości. <śmiech> dobra, żartuję. Nie, dobra, okej, okay, to rozłączamy się i idę spać, bo ja już okay. nie mogę. A dzisiaj było no, do, dużo gadania i fajne był, fajne noce. To na razie, by liter. Cześć, cześć. Z Bogiem. Tak jest z Bogiem. Powiedział z Bogiem, a nie powiedział z Matką Boską na przykład. I bardzo dobrze tak zrobił. Dobra, kończymy Noce na Odwyku. Dzisiaj były pierońsko długie, bo trzy godziny były, a ja sobie oczywiście zacząłem je z myślą, że dziś będą krócej, ale nie były krócej. A dzisiaj były fantastyczne. To były wzorcowe Noce na Odwyku i byli bardzo fajni ludzie. I na koniec, tak jak mówiła y żeński człowiek z Monachium, który może słucha ona osoba tutejsza, jak ona miała na imię ta pani pani fajna, fajna pani bardzo fajna pani z Monachium dzwoniła i mówiła żeby się cieszyć, bardzo dobrze mówię żeby się cieszyć i ja znalazłem piosenkę pod tym Syn Marnotrawny Gintrowskiego, który śpiewa i ją puszcza, ona nie jest jakaś tam szczególnie optymistyczna ale chciałem ją puścić, bo ona jest może nie znacie jej no jak ją znacie to to sobie fajnie posłać jeszcze raz a Biedronka to będzie później po tej piosence. I tyle na ten temat. Dzięki, że byliście dzisiaj. Jedyny taki show w tym, w internecie chyba ja drogą się zastanawiam, czemu mnie nikt nie zaprosił jeszcze do jakiegoś Radia Maryja, żebym coś powiedział albo jakiejś telewizji internetowej. Nic, nie ma, nie. Nie podoba się, że Martin o wszystkim gada. Nie podoba się, że każdy może zadzwonić. Albo że Martin nie wiadomo, co powie. A może powiedzieć dupa. I tego nikt nie jest w stanie znieść w żadnej stacji radiowej. Dlaczego mnie nie ma w żadnej innej stacji radiowej? No więc nieważne, dlaczego mnie nie ma. Ważne, że jestem tu. www.odwyk.com Gdyby w telewizji takie programy były... Se, czujecie? Czujecie? gdyby taki program nocny na TVP na przykład. Noce na odwyku. TVP o 23.00. Co środę. Dobra, no to pogadajcie sobie jeszcze, a ja na razie wam puszczę muzykę i kończymy. No Dzisiejsze noce na odwyku uważam za udane i byli ciekawi ludzie. Jak ktoś ma ochotę, to... Aha, Marku zapowiada, że w głównym wydaniu wiadomości przecież puścili twoją wypowiedź na temat cenzury internetu przez Donalda, wspaniałego Tuska no więc puścili, ale to nie to samo co mieć własny program, no więc pff, niestety, no i tam i szkoda, nie, no świat byłby fajniejszy e, Syn Marnotrawny przed państwem, piosenka e, taka jedna z tych, nie ja wiem nie wiem, nie powiem, że wzruszająca ale dla kogoś może być taka myślę, no i tyle dzięki za oglądanie, mówił Martin Lechowicz pamiętajcie o mnie słuchajcie piosenkę o Gliździe Nową z dzisiaj, jak ktoś jeszcze nie słyszał, może się komuś spodoba piosenka o gliździe. No, to nara. Jestem młody, nie mam nic i mieć nie będę. Wokół wszyscy na wyścigi się bogacą. Są i tacy, którym płacą nie wiem za co. Ale cieszą się szacunkiem i urzędem Bo czas możliwości wszelakich Ostatnio nam nastał Mogę włóczyć się i żyć, czego popadnie Mogę okraść kantor, kościół czy przekupkę. Żyć z nierządu albo doić chętną wtówkę Paradować sytyki i ubrany ładnie Złodziej o zmroku Wymykam się z miasta Mogłem uczyć się na księdza lub niekarza. Duch i ciało zawsze potrzebują strady Na bojaka mogłem iść i zażyć sławy Co wynosi i przyciąga, bo przeraża A młodość to ponoć przykora Wojskotoszcz to. włączyć się do bandy rzeźku, niepodzielnie rządzić lasem lub rozstajem. Zostać mnichem i dalekie zwiedzać kraje, roztrzeszając niespokojne dusze z sprzeczku. Achełkiem przez życie, drzew, gdy ktoś woła. Jestem młody, jestem nikim, będę nikim. Na gościńcach zdarłem buty i kapoty Nie obchodzi mnie, co ze mną będzie potem Tylko chciałbym gdzieś odpocząć od paniki Co goni mnie z miejsca na miejsce O gładzie i chłodzie Ludzie, których widzę, stoją do mnie tyłem Ten pod bramą leje, ów na pannę czeka jest znajomy na mój widok szczeka. Sam się z życia nader sprawnie obrobiłem. Więc póki powracam do domu smoku jak słodziej. Jakaś ciepła mnie otacza cisza wokół. Padam z znów i czuję ręce na ramionach. Do nóg czyńś schylam głowę jak pod tobą. Moje stopy poranione świecą w mroku Lecz panika, nie wiem skąd wiem Jest już dla mnie skończona Lecz panika, nie wiem skąd wiem Jest już dla mnie skończona Markońciu, zaśpiewaj mi coś. Dobrze. To będzie piosenka z ogonkiem. Z ogonkiem? Piewiórka i lisek i zając futrzane ogonki Pomocą ogona pływa. Tylko Biedronka nie ma ogonka, nie ma ogonka, biedronka. Chociaż Biedronka nie ma ogonka. A! Ma za to piegi podsłonka. Ale ładnie. Lubisz biedronki? Lubię, są takie czerwone i mają piękne kropki. Ha. completely unprofessional show